Witam Fantasmagieria podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 672, ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i za mną są Już Kończanski, ,aka, aka Polska Kronika Gier. Witaj Juszu. Dzień dobry. I gość specjalny, Maciek Ciepliński, aka Razer. Witaj Macieju. Elo, elo, siema. Witam wszystkich słuchaczy, witam mój wspaniały ulubiony skład Fantasmagierii. Witamy, witamy. No od razu Micha się cieszy. Chata bogata. Od razu. Tutaj proszę. tutaj. Tu są paluszki, tu krakersy. Tu proszę kieliszeczek najlepszego bimbru. Tak jak ustaliliśmy, zaczniemy od ustalenia z dziesięciu najlepszych miejsc na spędzenie majówki w Polsce. Jeśli się dobrze zarabia. Jeśli się źle zarabia, to Top 10 na Madagaskarze, bo to albo na Malediwach. Ale panowie, zanim będziemy tutaj rozmawiać o tym ważnym temacie, to chciałem was zapytać też tak wykorzystać to, że, że jest z nami Maciek, a Maciek jest no, znawcą filmów tak zwanych Mordobić. O Czy ów, już się bałem, co powiesz. <grym> Nie, to jest oczywiście pytanie takie, na które znam trochę odpowiedź, ale to jest takie, chciałem się mu tego zacząć. Czy widzieliście zwiastun najnowszego Street Fightera? Ja wiem, że akurat Juris to też jest ekspertem, nawet nagrał specjalny odcinek Kroniki Gier poświęcony poprzedniemu filmowi Street Fighter. A chciałem was zapytać, zaczniemy od Maćka. Maćku, jak ci się podoba to co, co, co dostaniemy już tego października, czyli yy, odsłonę y, filmową Street Fightera taką nowoczesną, no muszę powiedzieć, że ja jestem all in, mi się to wszystko mega podoba, ja jestem również fanem tego starego filmu Street Fighter, yy, który yy, jak byłem mały i go oglądałem, to mi się podobał, bo, bo chyba tam wszystkim się podobał, potem jak dorosłem to zobaczyłem, że to jest badziewie, a potem jak jeszcze bardziej dorosłem, to znowu mi się zaczęło tak jeszcze bardziej jak się podobać. Jak jak wyglądała produkcja tego filmu. A to że też, tak, to tam no, się działo. To... No o to właśnie chodzi, że się i ekipa dobrze bawi filmowa i potem my się dobrze bawimy. Czy to nie był miałby. ostatni film tego, tego słynnego aktora, tego, który gra Raula tego... Hulli? G Chyba tak. tak. Co Raul Hulia, który grał tak, tak, tak, Bajzona. Tak tak, tak, tak, tak. On zdaje się ten... Wybitnie, ciężko. Wybitny aktor. Jego najlepsza rola jest w filmie, nie wiem czy znacie, uznany za niewinnego. Kapitalny film z Harrison Pierwsze pierwsze słyszę w ogóle, tak? Naprawdę? Tak, tak. No, taki no to, film? Jest, to jest, nie nie jak nie to ja polecam, bo to jest jeden z najlepszych filmów Harrisona Forda. może najlepszy. Ale to chodziło o tego Raula. Ta, ta, grał Julia. Tak, grał tak. On tam grał San Diego prawnikarz. No w ogóle to jest na podstawie książki, gdzie, która się dzieje w takim Kindle County, i każda kolejna część opowiada, jakby historię inną historię, ale z tymi postaciami. No nie, na przykład tam kolejna część jest właśnie dotyczy tego San Diego, tego, tego, tego tą post tej postaci, tę grachu. Ale oczywiście tego nigdy nie, nie zokranizowano. No, ale ja to Pana rola uwielbiam, ale oczywiście kojarzę go tylko z dwóch filmów, czyli z rodziny Adamsów i ze Street Fightera. Tak, a on z, miał jeszcze jakieś takie właśnie znaczenie. On grał, rolę. tu właśnie sprawdziłem to bardzo dużo filmów różnych. W każdym razie tak, nowy Street Fighter mi się bardzo podoba, jest właśnie kolorowy, odjechany, jest zrobiony nie na poważnie i myślę, że to jest najlepszy sposób, w jaki można zrobić Street Fighter'a. To, jak tam są dobrani, powiedzmy, aktorzy, którzy nie są aktorami, czyli ci wszyscy zapaśnicy z wrestlingu, na przykład, albo 50 Cent, chociaż, nie wiem, może 50 Cent by się obraził, jakbym powiedział, że nie jest aktorem, no ale umówmy się, no nie znaczy, za bardzo. Nie, czy nie, czy lepszym wyorem byłoby, jakby wzięli Mike'a Tyson'a? No to też. Było taki, takie zatoczyłoby fajnie. to koło, nie, bo mi się wydaje, że Balrog jako, jako postać mógł być. W Był wzorowany pewnie, nie? nie? No, tak. Na tej sonie. Ale tak czy siak, no, mi się to bardzo podoba, i tym bardziej, że teraz, właśnie też w tym roku, będziemy mieć Mortal Kombat 2, gdzie ta, ta pierwsza część mi się nie za bardzo podobała, a nawet mi się nie podobała. I jakby kontrast między tymi dwoma filmami jest ogromny i jak sobie właśnie zobaczyłem zwiastuny Mortala dwójki, który chce być taki na poważnie i, i, i wygląda po prostu jak się, jak straszna napinka takich licealistów, którzy to się licytują, czy nawet gimnazjalistów może, kto jest tam poważniejszy, mroczniejszy i kto zrobi gorsze fatality, a tutaj Street Fighter do tego jest kolorowy, śmieszny, wygłupiasty, krzykliwy i niepoważny to... No, ja mm -hmm. mam, mam taki. Tak jestem nachypowany, tak jak pisałem na grupie Fantasmagery, że aż się trochę boję, czy to nie jest za dużo i czy się trochę nie zawiodę, ale po prostu kupili mnie od razu. Nie spodziewałem się niczego, a teraz widząc ten zwiastun, to wow, super, nie mogę się doczekać. On... Jest dosyć długi, on ponad 2,5 minuty trwa, więc, więc on mm -hmm. mógł też, też takie najlepsze momenty zdradzić trochę, ale, ale z drugiej strony. Ja liczę, ja liczę, że, że będzie, oprócz tego humor, bo humor tam będzie, to jednak, że będzie na co popatrzeć, jeśli chodzi o te walki. Mi się bardzo podoba, że jest właśnie tak komiksowo, tak przerysowane i, i co chwilę były te nawiązania do, do tych ataków specjalnych, no, do, rozwalanie fantastycznych jest. ud, Chan Lee, tam <głos> tak. Kamil komplementuje. Yy, właśnie czalni na temat tych, tych, tych, tych... Ten reżyser był, więc... i scenarzyści nie są zbyt znani, nie mają jakichś dużych hitów na, na swoim koncie, ale tak jak na szybko sprawdziłem, to tam chyba operator kamery, czy, czy ktoś taki robił dużo filmów nawet jakichś takich avengerskich i tak dalej i całkiem niezłe produkcje, przynajmniej duże i kasowe, więc może reżyser nie jest znany, ale operator jest niezły, no i ten film wygląda tak Tyle dyskowo, reżyser, nie? Reżyser to się nazywa Kitao Sakurai, to on być postacią właśnie w Mortal Kombat, albo Street Fighter, Wiesz, bo ja na początku przeczytałem, że to jest Kitaro, nie? I to jest tak postać. I myśl, Kitaro reżyseruje Street nie. Fighter'a? Co jest? Bo taki nie? ale Kitaro to jest to chyba nawet. A to nie znam, jakiś nie taki, znam. Jakiś taki, to... jakiś taki bardzo, wiesz, undergroundowy, no. Mhm. Jedynie, co mógłbym się przyczepić, to trochę mi ten Ken Masters nie pasuje, tak jakby tak z twarzy, jakoś tak nie wiem. Ale z drugiej strony strasznie mi się podobało, że oni tam do tych wszystkich takich, nie wiem, w ogóle, czy tam wynika z, z tego, z tego związania, w ogóle z jakiejś informacji, które wiemy, czy ta akcja będzie się toczyć w latach 90., czy tak bardziej współcześnie. Czy to będzie tak, że to on, że Ken Masters jakby żyje tymi latami, właśnie latami 90. kiedy był taką gwiazdą MTV i tak dalej, nie? Bo bo to też jest taka, taka przebrzmiała, już wypalona gwiazda, która ma, ma, ma szansę na taki comeback, nie? No. Znaczy ja teraz sobie dopowiadam, no nie? Bo pewnie jakbym się postarał, to bym gdzieś przeczytał, e, jak wygląda fabuła tego filmu, ale no wygląda to ciekawie, nie? Oprócz tego właśnie, że mówię, no ten Ken Master, inaczej go sobie troszeczkę wyobrażałem, nie? No Ale bo to wiecie, też jest Ken, ten taki, który ma ten taki, ja nie wiem jak to się nazywa, ten mailban czy tam coś, te włosy takie związane z tyłu, to jest taki trochę ten Ken chyba z nowszych Street Fighterów, nie z tych takich starych, więc też wizualnie mm. odrobinkę inaczej wygląda. Ale mm. super, że Dalsim, który mógł tam widać, że mu się ręce wyciągają jak plastikowemu człowiekowi i tak dalej. No jajcarsko mm -hmm. to wygląda. Tak, więc to będzie... Jujuszu, ty, ty czekasz? Czy też tak entuzjastycznie? Nie, ja, ja nie chcę was i nie chcę już zaczynać tego podcastu. Znowu bym wiedzieć, że narzekam, więc nie chcę zaczynać od narzekania. Powiem tylko tyle, Cię że już nie, czeka. nie podzielam. Nie wiesz, ale co się stało? To, to, nie wiem, może mieć jakieś złudzenia, bo ty zawsze jesteś jednak tą taką... No tak, e, tą, tą taką taką najbardziej promienną się wszystko stroną wszystko podcastu. Tak, tak. Ja nie ale akurat czyś, Street Fighter mi się nie podobał. Aha, okay. Ja nie wiem, ja ale nie mogę trafiliśmy. się wyzwolić ja nie mogę się wyzwolić po pierwsze z tej obsady tego oryginalnego Street Fighter'a, tego wiesz z y, Van Damme'em z, Kelly z, Minogue, no tak Moim zdaniem Kylie Minog nikt nie przebije stare, jako, jako, ale ona mogłaby już tak. jeszcze dzisiaj zagrać ona naprawdę świetnie świetnie wygląda nadal no. Van Damme też świetnie wygląda myślę, no. że Van Damme też świetnie mógłby mógł... zagrać znaczy, ja a, bym, a, a druga wiecie, rzecz, wiesz... Ja bym nie do końca do tego filmu, to ja bym dał im małe takie, wieś, wiecie, rulki gdzieś tam w tle. one się pojawiają i... Kto wie, może tak będzie. Natomiast, wiesz, ja... Yy, mi się bardzo podoba w tym ostatnim Street Fighterze growym, mi się bardzo podoba yy, właśnie ten cały taki koncept, że ten Ryu i Ken są takimi zapuszczonymi dziadami. I tutaj niby też jest ten Ryu taki zapuszczony i, i no Ken to trochę co innego, ale... Jakoś no Tam dochodzi do tego przy... znowu po, takiego spotkania Ryu po dla... latach, no nie? Tak, ale Ryu bardziej, bardziej się przyzwyczaiłem do tego, Ryu, wiesz, z ostatniego Street Fighter nie wiem, szóstki chyba, tak? I, i, i kurczę, że on jest taki, taki bysior, nie? że on jest taki napakowany, a tutaj on jest jakiś taki hucherko. Ten, ten Ken, zdaje się, jest od niego nawet bardziej napakowany. Wiesz mhm. i to, to no nie wiem, no ale no, zobaczymy, no może będzie fajnie. Wiesz, a Mortal Kombat, no Mortal Kombat, no wiesz, no ale Mortal Kombat to jest Mortal Kombat, nie no to tam, tam jest no Mortal, Kombat, Mortal Kombat. Kombat, to tam wiesz, no, tam, tam, no nie chyba, tak. tam nie ma no kid tak. Michał, tam nie ma, wiesz. Tam no, jest no, Fatality, tam. no to Hola Hola. No Hola Hola, Hola Hola, no, tam, tam, tam. ale Mortal, Mortal Kombat, Kombat to wiesz. Mortal Kombat. No tak, Mortal Kombat. Ale, i, I w ogóle teraz Mortal Kombat. Ale nie, powiem wam tak, że jak zobaczyłem ten zwiastun, bo ja jestem takim, wiecie, lat no, dzieckiem ten lat 80., -tych, 90., -tych, bardziej tak 80., dlatego że jak to ze wszystkim do Polski na VHS-ach, te filmy trafiały dopiero właśnie w latach 90., kiedy się rozpowszechniały magnetowidy. I ja żyłem właśnie takimi filmami. Tylko one były wtedy robione na poważnie, wiecie. Krwawy sport, najlepszy z najlepszych. I trochę mi brakuje tak, wiecie, takich, takich turniejowych filmów, takich, gdzie, gdzie jest gość, który ma jakąś, jakieś takie znanie. Wcześniej był, tak jak było z kickboxerem na przykład, nie? Ale to Mortal Kombat właśnie zwadamy. taki był. No. Ale nie, Mortal Kombat już był, Ten już, już był taki... To Ten oryginalny Mortal Kombat, ale on był już w takiej erze, że faktycznie on adaptował grę w jakimś tam stopniu. No nie, no tak, ale, ale, ale to był turniej. No ale to był turniej, wiesz. To był turniej, tak. ale chodzi Oni o właśnie, przyjechali że, się że... tam obejść. To wiesz, to no tak jak wejście smoka. Wiesz, wejście ta. smoka, dobrze mówię? No, z Brucem, no, ta, no turniej, no. Przyjechali, ta. najlepsi mistrzowie. No. Ja nie wiem, czy te wszystkie gry się właśnie nie wywołyły. No Mortal Kombat pewnie nawiązywał właśnie. w jakimś stopniu do tego. Ta, na pewno, na pewno. Ale chodzi mi o to, że krwawy sport, lwie serce, to to były takie filmy, które moim zdaniem dały podwaliny temu, co później jakby zainspirowało twórców Street Fightera. Tak, tak, tak bym to, to widział moimi Może. skromnymi oczami. No. Może. Zresztą, kurczę, no, Krwawy sport to jest, to jest bardzo ciekawy film, bo on nie tylko się nie zestarzał, ale on na, nie wiem, czy mieć okazję zobaczyć go w 4K w takiej odświeżonej wersji, ale on wygląda ja w ogóle nie widziałem fantastycznie. Mi się zawsze myli krwawy sport chyba z pierwszym kickboxerem, bo to są filmy prawie takie same, że młody Van Dam przyjeżdża gdzieś tam do Hongkongu i bierze udział w turnieju. I nie pamiętam nigdy, w którym był Tong Po. A e, bo to Yang nie był, był w, czasem kickpo? Bolo Yang był w, w krwawym sporcie, a ten twój. E, w kickboxerze był Tong Po. E, ki, tak, tajlandzki. Okay. Tak, na tak, ta scena, że po prostu Van Damme walczy z nim, a ten, ten, nie tylko, że on rozbija. E, piszczelami kolumny betonowe, <głos> tak. to jeszcze po prostu oszukuje, bo tam chyba w miodzie, a później w rozbitym szkle, yy, pięści obandażowane zanurza i w ogóle tych jest... Ale wiecie, to są te takie filmy, gdzie, gdzie te walki zawsze toczyły się na takiej zasadzie, że jest, yy, jest dwóch gości, ten główny bohater, trochę jak Groki, nie? Musi dostać jakąś taką serię, która by każdego w normalnej sytuacji już dawno znokautowała. Normalnego, profesjonalnego boksera. Na przykład, Musi sięgnąć nie? dna. Ale on później wiesz, odbija się od tego dna, zbiera jakieś takie ta pokłady siły i pum. Gra muzyka, jest ten Mortal i ten cios. Tak. O. Tu tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Nie, no, to jest. To są ikoniczne rzeczy. Ja bym bardzo chciał, żeby był powrót do tego, bo raz na jakiś czas dostajemy coś, co, co ma taki, taki sznyt. Nie wiem, widzieliście film taki Never Back Down, który miał nawet taką kontynuację nie. fatalną. Chyba tego nie widziałem akurat. Nie, no to jest też... A może akurat by się spodobało? Nie, no Never to jest w ogóle kapitalny film, tam jest taka scena, gdzie, wiecie, bo to jest trochę tak nawiązując do Fight Clubu, nie, że tam takie uliczne... A to jest taki, że chłopak się przeprowadza do Nowego Miasta, a tam jest... Tak, i tam go trenuje, a tam jest taki bogaty chłopak, który jest... świetnie walczy, jest przystojny, ma najładniejszą dziewczynę. To jest taki step ten chłopak, który przyjechał, to mu tam dziewczynę najładniejszą odbija. I ten, I ten główny, yy, zły bohater, tak jak w Karate Kid, nie? taki blondynek, tam jest kapitalna pierwsza scena, która go pokazuje, jaki on jest po prostu mocny, jako zawodnik. Jest walka, ludzie dookoła, jak, jak yy, w wim sercu, nie wiecie, takie yy, nielegalne walki, więc ring tworzą ludzie, którzy dookoła yy, w kółeczku się zbierają. Nie? i tam jest Jak ten, że w Death tańczy, robi jakąś capoeirę, wywija się i tak dalej, a ktoś do niego podchodzi, psz, jeden strzał z pięści i to jest scena jak nawiązanie do tej klasycznej, tego klasycznego rozwiązania problemu rewolwerem z Indiany Johnson, więc to jest, to jest no. świetny film. Jak nigdy nie widzieliście, to polecam. Mocne to, wam to Odwrócę, znaczy kontynuując to pytanie, bo widzę, że unikacie odpowiedzi. Chciałem was hmm. zapytać. Wasze top 3 w takim razie, musicie trzy wymienić. Miejsce na majówki w Polsce. Tak. Nie, nie. Gdzie można po prostu najlepsze miejsce na Fight Club w Polsce? Top 3. To na pewno Warszawa, pod jakimś stadionem. Żoliborz. Ostatnio, <grym> y, ostatnio, ostatnio słuchajcie, ja słyszałem y, znaczy ostatnio, to nie tak ostatnio, parę miesięcy temu było, że tam Jagiellonia chyba Białystok grała z jakąś hiszpańską drużyną wydaje mi się. I zdaje się oni gdzieś w pół drogi do Białego Stoku ich zatrzymali autokary z tymi hiszpańskimi kibicami, i tam doszło do jakiegoś poważnego starcia. Więc. Yy... No tak, nie, nie, nie popieram. Tylko nie pamiętam nazwy miejscowości. No tak, Ach, ta piłka tak, nożna. Gdzieś niedaleko. Ale nie, to panowie, dobra, ale tak już na poważnie, już w śmiech i ale wasze ulubione filmy właśnie takie z tego gatunku. No i Juliusz, ty już powiedziałeś: Mortal Kombat. Yy, nie, no. Macie, ja... powiedziałeś kickbokser Street Fighter wiesz, ale, ale ja nie wiedziałem, że to są ulubione, bo ja tego Street Fightera to obejrzałem z takiego sentymentu, wiesz, po, po, po latach. Mhm. Natomiast ale... ja nie jestem jakimś wielkim fanem takiego, wiesz, takiego kina, nie? Więc ja połowę tych filmów, które wymieniłeś, to nawet nie oglądałem. Ja chyba nawet czekaj, nie kick, karatekida nawet nie obejrzałem nigdy chyba. W A mało powiecie, lat jest, tak, że... ja Naprawdę, no nie, nie, nie, nie. No ja byłem Słowa dzieciakiem takim, laby. wiesz, ja, mnie interesowało, wiesz, no w, jakkolwiek no tak. to zabrzmi, no inne kino. No. No, no tak. na, Jules... na dziewczyny Jules działało dzieciaka... inne kino Tutti niż Street i Frosty, Fighter. I Bambino. Wiesz. No tak. za dzieciaka już tam Hercoga oglądał inny. A żebyś wiedział, tak. stary, ja obejrzałem, kurde, teraz sobie przypomniałem, że oglądałem Lastradę w wieku pewnie z 6 czy 7 lat, Mój ojciec maltretował takimi filmami. Jezus. A to może być miasto kobiet, z niego. No na pewno, no. No, Ja ale niego to... uwielbiam. Wspaniały no, film. Ja nie za bardzo. Ale, ale... nie wierzę, no, bo stary. Ja, ja mam taki... Nie wierzę stary, nie obejrzałeś, obejrzyj stary miasto kobiet i mam film o dzisiejszy... kupiłem. Czasach. No to nie wiem. No w dzisiejszych czasach, a to nie, to muszę obejrzeć jeszcze raz. No to jest raz. film, który wyprzedza no. swoją epokę, stary. No to jest film, który jest... Znaczy wiecie. ja myślę, że on każ, ka, za każdym razem, w każdego roku, jak oglądałeś ten film, to on wyprzedza swoją epokę. Ja myślę, że jak będziemy w 2028 go oglądać, to on wtedy już będzie taki kontempo. Ale ty jakby. obejrzałeś, czy, czy jeszcze nie, nie miałeś okazji? Tak, da, dawno temu. I on mnie troszeczkę zaskoczył na tym, jaki film. jest nudny. Tak. E, tam nudny, stary. Nie, no to jest... No okej, okay, no, moim zdaniem jest znakomity. Zresztą ja w ogóle nie No Kina pewno. Ja, już ustaliliśmy, że ty Fellini, a ja Steven Seagal. No tak, no, być wiesz, podział. to muszą być to te dwie połówki apka które... Idealnie się chłopaki uzupełniacie po prostu. Jesteś papierówka, a ja jestem jakiś tam, nie wiem, z tych czerwonych. No... No ale to dobra, dobra no to prywam ok. się Maćku, bo, bo widzę, że z Juriuszem to nigdy nie znajdę wspólnego tutaj języka. No. Jeden jest z e, czerwony, drugi. Nie, nie, ja się wycofuję z, z rozmowy o tych filmach, więc tu chętnie posłucham waszych. E, znaczy filmy, e, ja nie, nie, nigdy nie zagłębiałem się aż tak w gatunek, żeby wydzielać jeszcze pod, podgatunek filmów karate turniejowych, ale z takich ogólnie filmów, gdzie idzie o chłopek i kopie innych, to... Y, no, na pewno wszystko, albo przynajmniej większość od Jackie'ego Chana, może nie wszystko, bo ja nie jestem fanem tych starych jego filmów, tam Pijany Mistrz mm -hmm. i tak dalej, ale te filmy typu jest przy, Przyjemniaczek, czy tam, no te, te, te właśnie z, z tego okresu, tam koniec lat 90. to chyba był, to ja bardzo mm -hmm. lubię, e, potem przyszedł, przecież była mega moda, bo się pojawił Tony Ja, czy tam Tony Ja y, i on tam mm -hmm. swoim właśnie... Tym, Ong Bag. Ta, tańskim boksem, dokładnie, Ong bag, Protektor i coś tam jeszcze było. No a na koniec to wydaje mi się, że teraz wciąż nie pobite są oba rajdy. Raid i Raid 2 Redemption czy tam coś, no to te, mhm, to, to jest też kopanie się na, na fenomenalnym poziomie. Teraz jakiś ma wychodzić kolejny film tam, bo już było kilka tych takich filmów, że od twórców Raid i te filmy nigdy nie były takie dobre jak Raid, a teraz już znowu jakiś a. tam jakiś furia czy coś takiego ma wychodzić yy, i też jest u twórców Raid, więc może, może się uda, ale no ciężko w tym gatunku znaleźć coś naprawdę fajnego. Z drugiej strony na przykład takie filmy jak Scott Atkins kręci, które są B-klasowe, ale mhm. często się zdarza, że tam jest jakaś naprawdę bardzo fajnie nakręcona scena akcji. No i ja sobie też stawi, postawiłem kiedyś taki cel, żeby sobie nadrobić wszystkie te najbardziej znane filmy z Hongkongu z lat tam 80 czyli te wszystkie hardboiled, jakieś tam Chapol, Lang, jakieś tam, O ja z tych tytułów znalazłem gdzieś tam jakieś listy, kiedyś stworzyłem sobie listę taką chyba ze 30 filmów i gdzieś mam w planach je powoli nadrabiać, ale to no, nie idzie łatwo. No, ale, ale to jest taki fajny, fajny pomysł na, na to, żeby sobie tak u, uzupełnić tą swoją e, tej, taką e, popkulturową niszę nie, e, tej wiedzy. Ale ja, e, ja powiem tak. Jeśli chodzi o mnie, no to najlepszy film, który wspominam, taki turniejowy, to był najlepszy z najlepszych. Z Erikiem Robercem. I znaczy. Jak widzieliście to pewnie wiecie o co mi też chodzi, nie? tam jest taka niesamowita scena, w ogóle te walki są kapitalne, bo tam wiecie to się tak kończy, że to jest taki turniej, że to właśnie jest pięciu na pięciu i tam jest USA versus Korea i tam jest taka piękna scena jak przekazanie medalu. Ja nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, bo już nie oglądał. Ale jakby obejrzał, to by no się zdziwił, bo to jest naprawdę mi to nie przeszkadza. Nie, nie, to znaczy powiedzieć tak, że to jest kapitalny film, to jest kapitalny film i kolejne też w ogóle jakieś takie są niemal jak spin-offy, bo chyba wyszło jeszcze trzy jakieś inne części tego best of the best i, i no żaden już nie nie dorównał po prostu klasie, nie. No świetny jest Lion Heart, nie, czyli piec serce, bo on jakby w mimo że jest taki słabizną, taką fabularną i w ogóle się ciężko to ogląda pod względem gry aktorskiej, to jednak to, to widać, że to jest, to jest Street Fighter The Movie, zanim Street Fighter The Movie powstało. No i oczywiście krwawy sport, który no to już tu nie trzeba reklamować, nie? Nic. I to jest, to jest moja taka trójka. No ale panowie, e, możemy <zum> zamknąć ten temat i, I możemy porozmawiać... Wciąż nie wiemy, Weźmy. właśnie, gdzie pojechać. Ale może do końca odcinka no dobra, to, no to wiemy. Nie, no to słuchajcie, no jak chcecie, na przykład możecie zrobić taki teaser, nie, że yy, możecie wymienić jedno miejsce, a, a pozostałe dziewięć na końcu odcinka, dla tych, co wytrwały, yy, są wytrwali i słuchają do końca. To nad morze można pojechać. Ale to jak ktoś ma niedaleko, Ale bo jak, jak ktoś jest? jedzie a, z południa... No nad polskie, a nad jakie inne? Majówkę trzeba spędzać, wiesz, w ten, jak to się mówi, patriotycznie, o. Mhm. Mm nie, nie wiem, nie wiem. Słuchaj, ja teraz mi przyszło, do, ja powiem tak pay well. Mhm. Mm no well jest najlepsze. Znaczy, tam masz wszystko już gotowe. Ta, ta, ta gra jest stworzona tego, żeby sobie robić pikniki w niej. Otóż to. Zresztą znaczy, będzie, będzie kącik, będziemy rozmawiać. Ja, ja nie mam nadzieję już, że wybrałeś sobie ulubione danie, o którym będziemy rozmawiać na końcu odcinka. Kąciku, nie. Y, nie. Kucharza z Pywell. Nie, nie wybrałem. Kucharz nie wyszedł Musimy z Musimy tą rozmowę well. przełożyć. na no, Kolejny tak. odcinek. Tak. mhm. mhm. Czy w ogóle tak sobie wymyślałem, że może byłoby fajnie jakąś dramę poruszyć, coś ciekawego takiego, ale jedyna Były drama, jaka taka, Była w świecie planszówkowym, najpierw e, e, w komentarzach na Spotify. Polecamy e, pisać komentarze. Naprawdę? I, to ja nic ale w sensie Tak, uciec, było na, na temat Nemesis Odwet, i, i, i tego, co Aha. się tam e, wydarzyło, jeśli chodzi o polską wersję. A co się później, wydarzyło? E, znaczy generalnie był taki niefortunny dobór, e, dobór e, tłumaczenia. Chyba Aha. kilku postaci. Oj, tak, oj, oj. i Okazało się, że postać e, Rekon w polskiej wersji chyba została zmieniona na skautkę i nie mogli użyć e, nazwy zwiadowca, bo po, chyba w poprzednich częściach już tak ta nazwa padała, albo w jakimś innym tym, nie wiem, może była postać scout, albo coś takiego i już to użyli, więc to była je, pierwsza drama, a później y, stworzyli postać najemnika i chyba też w wersji angielskiej to jest y, y, chyba postać męska i postanowili nie użyć słowa najemniczka, tylko pani najemnik. <głos》> w ogóle jakiś absurd. I się rebel tłumaczyło, bo chyba rebel jest odpowiedzialny za polską wersję, i, i, I wiecie, no takie dziwne, dziwna drama, nie? Taka, taka y, w świecie planszówkowym na pewno tam y, trzęsienie ziemi, nie? A Poważna dla was sprawy. graczy komputerowych i planszówkowych. I konsolowych. I y, <laughs> konsolowych, ale i nie tylko. Jak na was to wpłynęło? Yy, dla mnie to wpłynęło tak, że ja y, jestem y, wielkim... Może nie, nie wrogiem, ale... Ja jestem fanem ale... feminatywów. Ja bym dał y, najemniczkę. Nie, jeszcze, femi, tak. femi, ja, ja też nie mam żadnego problemu. Feminatywy są okej. Okay, to wszystko zależy wiesz, od, od tego. Wydaje mi się, że generalnie najemniczka brzmi lepiej niż pani najemnik. Tak czy siak. Nie? Jak, jeśli pytasz mi o prywatną opinię. A, y, natomiast, y, wiesz, ja, ja chyba... Y, Chciałem powiedzieć, że ja nie lubię tego Kickstartera generalnie, wiesz, bo ja mam wrażenie, że to już jest. Yy, game tego ich, tak? O co ci chodzi. Game founda, Kickstartera, tych. Ja już nie wiem, jak to się nazywa nawet. Wiesz, ja, ja uważam, że to jest po prostu. Yy, znaczy to, są, to są takie. Zjadać własne. Internetowe, typu kup i zapomnij. Za 3-4 lata, może za 10, dostaniesz. Yy, tak, ale wiesz, ja, ja może ja jestem bardziej wiesz, tradycyjny, ja wolę kupić grę, jak ona jest dostępna dla wszystkich. Można. Bo wiesz, bo najczęściej jest tak, że tak jak mówisz, kupi zapomnij, oni wyprodukują później te gry, wysyłają do tych, którzy wspierali. Są w ogóle takie gry, które nigdy nie trafiają do retaila z tego Kickstartera. Jest masa takich gier tak naprawdę. I nawet jak się o nich dowiesz, to w gruncie rzeczy musisz czekać na kolejne okienko, żeby ewentualnie je za, zamówić, jeżeli faktycznie chciałbyś je, yy, że tak powiem, kupić. A, a, a bardzo często też jest tak, że jak chcesz je później kupić, no to one też osiągają, mimo że ten Kickstarter w zamyśle, Wydaje mi się w zamyśle, to jest jak najbardziej spoko yy, koncept, nie? czyli nie mamy pieniędzy na grę, no to jakby robimy sobie, że tak powiem, projekt, w którym dzielimy się z graczami i ze wszystkimi dookoła, okej, okay, co, co będziemy, o czym będziemy robić grę, czy ona jest fajna, czy ona nie jest fajna. I ewentualnie ludzie decydują, no dobra, to ja ich wesprę, nie? wydaje mi się, że jest fajny potencjał i tak dalej. No i już zbiera się jakieś, jakieś grono ludzi, które po prostu funduje w tym wypadku taki projekt, no i później gra trafia. Natomiast trafia normalnie do, do sprzedaży, tak? Bardzo często tak, tak jest, że, czy tak było w zasadzie, że, że te gry później normalnie trafiają normalnie do sklepów i normalnie w sklepach te je też można kupić, zanim generalnie zostają wyprzedane. Tylko, że mi się wydaje, że dzisiaj wiesz, ten cały Kickstarter no, zaczyna zjadać własny ogon, wiesz, kurczę, to są, to, to już nie jest platforma do, do fundowania, tylko to jest po prostu wielki biznes, który opiera się na tym, że po prostu sprzedajmy graczom gry na jakiejś sentymentalnej nucie pod tytułem, nie wiem, Total War Rom, Rom Total War, albo na przykład, mhm. nie wiem, Monster Hunter, albo jeszcze coś innego, dorzućmy do tego 3 kg figurek, yy, od razu dorzućmy do tego cztery dodatki. Wiesz, stary, jeszcze granie wyszła, podstawowa, nie miałeś okazji zagrać, a już musisz kupić, kurde, do niej Już musisz dodatki, decydować, stary. czy będziesz wspierał I ten... I generalnie, prób... tak. jeżeli chcesz wesprzeć tę grę i to wszystko dostać, to robi się wydatek rzędu czterech tysięcy złotych na przykład, nie 1000 euro. Ale właśnie I to stary, jest ten efekt FOMO. Fear stary, of ale Missing Musisz po prostu kupić, bo tak powiedziałeś, musisz okazać, że te dodatki nie będą później dostępne, bo one są ekskluzywne dla Kickstartera. Nie no I tak, ale wydaje taki, mi się, że no. Tylko właśnie wydaje mi się, że to jest, wiesz, to jest ten absurd, ta absurdalność tej sytuacji, bo w normalnym świecie, albo inaczej, nie w normalnym świecie, nie ma czegoś takiego jak normalny świat, ale jak sobie w, w, cofnę się powiedzmy 10 czy 15 lat temu yy, do, do tych planszówek, to generalnie było tak, że wychodziła jakaś gra, ludzie mieli szansę ją ograć, ona zyskiwała status, yy, nie wiem, yy, kultowej, niekultowej, albo po prostu status dobrej, świetnej gry, przyciągała uwagę. To jest uwagę, kontynent. Ale to nie, Siódmy Kontynent to, to już jest gra z innej epoki moim zdaniem. Ja mówię jeszcze troszeczkę aha, aha, wcześniejszej, okay. nie. Wiesz, i, i gra z, bo jak ja się dowiedziałem o Siódmym kontynencie, to ja już nigdzie nie mogłem go kupić, nie i nikt nie był zainteresowany tym, żeby mi go sprzedać. Poza jakimiś spekulantami, którzy chcieli za niego jakieś gigantyczne pieniądze. nie. Natomiast mhm. jak ja, ja mówię o czasach, wiesz, jeszcze wcześniejszych, nie, i gra się sprzedawała, ludzie w nią grali, sprawdzała się mechanika. Wiesz, yy, yy, mnóstwo było takich gier, i wtedy na przykład wychodziły do niej dodatki. I te dodatki też były opcjonalne w gruncie rzeczy, one nic, niczego nie zmieniały. A dzisiaj jest tak, że już na samą premierę, stary ty musisz od razu kupić pięć dodatków, że, tak jak mówisz, to jest FOMO, ale to jest w gruncie rzeczy sztucznie wykreowane FOMO i wytworzone przez producentów i wydawców tej gry. Więc ja, ja osobiście kicksta unikam Kickstartera jak ognia. Raz wsparłem znaczy, jedną grę ja na Kickstarterze problem. i potem się wycofałem. Jeszcze niestety ze względu na te... Zapłaciłem chyba za tą grę jakieś 1200 zł, ale ponieważ nie możesz od tak odstąpić, to jeszcze musiałem jakieś tam koszty manipulacyjne zapłacić. Chyba parę, nie wiem, 5 czy 6% mi potrącili z tej, z tej kwoty. Nie? I ja dziękuję. Ja już od tego czasu... Czy znaczy ja mam problem taki z Kickstarterem, że... Yy, znaczy nie mam problemu, bo ja znowu nie kupuję na Kickstarterze. Nie no ale powiem. dużo wsparłem. wsparłem może kilk. No. No kilka, ale dosłownie nie, może trzy, cztery, maks, No ale trzy, cztery razy tysiące jest... euro, stary, to już się robi konkretny pieniądz, no, wiesz. Damian wspierał, ale, ale się nie cieszył. Ale wiesz, jest, ale jestem w tej grupie, co może na majówkę do Polski jeździć, więc to też jest inaczej. Bo to, bo to ale... nie są, wiesz, bo to nie są tanie rzeczy, no. No nie są tanie rzeczy, ale chodzi o to, że ja po prostu mam problem z, z Kickstarter'em taki, że oni faktycznie robią bardzo atrakcyjne takie filmy reklamowe, które tworzą ci obraz niesamowitej rozgrywki, niesamowitej gry, przeładowanej właśnie takim flafem, tak jak powiedziałeś, mnóstwo figurek, mm -hmm. jakichś no, pięknych, chodzi. kolorowych plansz i to wszystko. Później się okazuje, że to jest w ogóle zupełnie niegrywalne. Bo, bo w, tej, tej, tym, tym, tym, w tym przeładowaniu tym, tym, tym niech to powiedzieć, no, tą, tą, tą, tą formą, jakby gubi się ta treść. I ja bardzo, bardzo czekałem na ISS Vanguard, który, który był taką grą, dla mnie, mówię, kurczę, taki trochę Mass Effect, taki, taki Hard Science Fiction w kosmosie, elementy gry paragrafowej, wykonywanie misji, wszystko, jakiś taki prowadzić dziennik, masz statek, który cały czas rozbudowujesz. Ale sama rozgrywka nie była tak ekscytująca, jak myślałem. Że, że gdzieś miałem taką nadzieję, że to może odkrywcy nowych światów, ale w takiej nowej formie, takiej bardziej przystępnej, ale okazało się, że po prostu to jest przytłaczające, że gdyby to była gra komputerowa, to byłaby to prosta gra komputerowa, bo komputer by za ciebie po prostu no to jest właśnie, wszystkie te rzeczy wiesz, sprawdzał. To... I to jest ten problem. A ja lubię gry właśnie, i to zauważyłem, że ja lubię, gdzie jednak ta mechanika jest najważniejsza, a wszystko, co jest ładne, nie może, nie może jakby od, od, odciągać się od tego, co jest właśnie w tej grze, grze ważne, czy na przykład nie, podejmowanie jakiejś decyzji, no nie, jakieś tam, podejmowanie, nie, wykonywanie jakichś ruchów, no, nie, itd, nie, i tak dalej, na przykład świetnym przykładem, i to jest gra, w którą y, widzę, że ostatnio grałeś, to jest właśnie Zimna Wojna, nie? czyli to takie gry, gdzie mają ten flaw, mają taki historyczny background, nie, który jest bardzo ciekawy, ale ona jest mechanicznie świetna. Ja jak grałem wersję komputerową, nawet razem graliśmy, to ja, to ja, wiesz, oczywiście czytałem sobie ten flafik i tam jak się pojawiały jakieś informacje, to czytałem, ale ja już później na pewnym etapie to się skoncentrowałem tylko na takiej mechanice, wiesz, na takim, mhm. jak to się ładnie mówi, to specjaliści od gier wiedzą, że jest takie słowo midmaxowaniu, nie? Czyli optymalizowaniu rozgrywki i wiesz, i to było najfajniejsze i to jest dla mnie e, kwintesencja dobrej gry planszowej. Świetną grą planszową, ja to już chyba po raz dziesiąty mówię, to jest taka e, gra Panam, Ona jest oparta na e, workplacemencie, ale z, z, z, z lekkim dodatkiem kart i tak dalej. E, trochę z elementami e, jak, nie wiem, wsiąść do pociągu. Ale to jest fajnie wszystko zmiksowane. Jest bardzo kompetytywne. E, I dla mnie to jest, to jest gra taka i, idealna, nie? Wiesz, Która ma fajny fluff nawiązuje do, do tych linii lotniczych, których już dawno nie ma i do, takiego, do takiej nostalgii za, za tym, kiedy te podróżowanie samolotem było, wiecie, takie nie, nie, nie dzisiejsze. Nie? Dzisiejsze jest, jest takie spowszedniałe. Mm -hmm. A tam jak się podróżowało, to wiecie, Malibu, nie, Miami, Hongkong, wiecie, no... Było wspaniałe było samolocie... No. No, ja do tej pory, właśnie jak widzę te, za każdym razem jak widzę popielniczkę w samolocie w nowych samolotach, wiecie, że w jakimś stanie, tylko robią nowy, nowy samolot i nadal jest popielniczka. nie wiem, czy, nie wiem, gdzieś może w Afryce są linie lotnicze, w których normalnie palenie jest jeszcze dozwolone, ale na całym świecie nawet nie można wyjpować w samolocie, więc ja nie wiem, po co te, te, te, te gadżety są, po co jest znak, wiesz, zakaz palenia. Tak jakby, no tak. wiesz, ludzie, którzy wchodzą do samolotu, wiesz nie żyli od 30 lat. I mówię, to jak to, nie można było zapalić papierosa w samolocie? No, przecież nie było żadnego znaku, nic nie widziałem. Komu to, to przeszkadzało? Komu to przeszkadzało, dokładnie. No, no ale wiecie, no, te teorie spiskowe są, że teraz dlatego nie można palić w samolocie, bo są gorsze filtry powietrza. A kiedyś to były zrąbiste, filtry powietrza. To być, kiedyś to były. puścić bąka i pasażer obok nic nie czuł, bo były takie filtry powietrza. No nieszczelne no. były po prostu ze wtedy. Mm -hmm. no. no ale bo rozumiem e, Ma Maćku że ty e, mniej, mniej grasz w gry planszowe czy ci się zdarza? o nie, ja w e, grę planszowe mam tylko czasami okazję, jak gdzieś tam jacyś znajomi coś mają ostatnią grą planszową, w jaką grałem było e, a, e, Azul? coś takiego? Uh -huh. coś takie kolorowe płytki e, uh -huh. układało Nigdy nie grałem w Azula, ale, z, ale kojarzę. To było super. To jest gra dla dekarzy. Nie, nie De to nie jest gra dla dekarzy. To jest, to jest, nie, to jest gra, wiesz, to jest gra abstrakcyjna, w sensie, że ona jakby nie ma żadnej jakiejś tam, być może, ja nie wiem, bo być może tam chyba jest, budujecie z tego, co ja dobrze kojarzę, to tam się buduje jakieś witraże arabskie chyba, nie, nie wiem czy. No czy coś takiego, takiego, że mozaiki z tych płytek się układa tak, i tam się, podbierasz tak, sobie tak, te kolorowe klocuszki, tak ta gra jest ładna, tak. kolorowa, ma fajnie wykonane te takie właśnie mm. płytki mozaikowe i tam sobie zbierasz, możesz sobie, wiesz, ustawiasz sobie strategię, że zbierasz czerwone, albo zbierasz sobie mm. rządek i coś tam układasz, Jest taka dosyć prosta, ale bardzo taka przyjemna do grania i ten, ale tak to, takie planszówki to nie ja jedyne co siedzę, to yy, ale to też bardziej tak na zasadzie obserwowania, no to są bitewniaki i wszystkie gry takie z figurkami. No bo ty ale lubisz też... marować chyba, nie? Ma no, no lubię malować, chciałbym malować, ale nie maluję, bo się nie mogę do tego nigdy zabrać, bo jak się ma tyle hobby i tak dalej... To ale ty to w ogóle nie malujesz? Coś, ty, to grasz te bitewniaki bez malowania? Nie, ja w ogóle nie gram, Wiesz, już to prędzej maluję. A. A, bo a, też nie, no to grać to grałem kiedyś bardzo dawno temu, jeszcze pod koniec podstawówki, gdzieś tam się ze w w jakimś Warzone'a. Warzone'a, no, wiadomo, no, Worzona. Tak. Warzone Miałem... najlepszy, dwa do jednego. Jeszcze do dzisiaj mam, ten, do dzisiaj mam pudło z Warhammerem Quest'em, ze Space Hulkiem chyba tą pierwszą polską edycję, to była druga światowa edycja, chyba. Warhammer Quest? Tak, Warhammer Quest to był taki yy, dungeon crawler, gdzie układasz sobie planszy, po kolei idziesz swoją drużyną czterech fig figurek i tak nawet, ile to teraz kosztuje. Ale no nie, nie, bo są nowe edycje. Tak, to oni, oni też. Tak, Aha, tak. Okay, no to, to ok, to to jest jakby to. to no jest ale to ja mam też tam z, z nie, nie, nie wiem, 97 no, edycji, no czy coś. Słuchaj, No, to sprawdź. Miałem tak. jeszcze War... karcianki z Warhammera, ale było chyba tego 40 tysięcy chyba. Conquest. Że to w ogóle znaleźć gdzieś, to jest. No to karcianka, tak. I to, to była... chyba z Fantazy było Conquest, nie? Nie z 40? No... Nie, nie, Conquest był z 40, z fantazy był Warhammer. Y... Konfrontacja. Du, duże karty, aha. A, no chyba tak. Konfrontacja ja przykład, była... Mhm. Z, z ciekawostek, z tych dużych pudeł to miałem jeszcze Warhammera Epic. To jest taka skala, gdzie ludziki mają tam po chyba 5 mm. Mhm. Yy, ale w ogóle mi się to jakby nie podobało. I po latach, no bo ja się nie lubię rozstawać z tymi wszystkimi rzeczami, nawet jak mają leżeć i się kurzyć, ale po latach sprzedałem to no, parę lat temu dosłownie. I chyba do Stanów to wysłałem do Teksasu. Ktoś to gdzieś tam mi na eBayu kupił. No to tam chyba z 800 na tym byłem do przodu, więc całkiem nieźle. Ale resztę pudeł, no to tak jak stare Secret Services y i tak dalej, się nie pozbędę do grobowej deski. Mhm. Ale no widzisz, tak, Secret właśnie... Services mają swoje reedycje, wersję remastered. No to nie, jest czy, czy śledzicie. Już trzeci numer yy... chyba zrobili, Trzeci ja. numer wyszedł, tak, tak. Tylko coś tam kombinują z nakładkami, tylko wiecie, ja kupiłem edycję kolekcjonerską tej okładki, ale wiecie, jak to jest zrobione, że masz normalny ten numer, tylko to jest taka, jak to się mówi, na te okładki takie... Yy to takie, te dust covers, jak to jest? Do, Dołożona o. tylko taka papierowa, tak? Tak, tak, że to, to no tak, zobacz. możesz każdą, każdą gazetę możesz, możesz przerobić na Se Collection a, Edition możesz of Możesz w końcu Playboya serwista. czytać w, a, w Ta, autobusie o, o, o, i ludzie o, o, o. myślą, że Secret Service czytasz. Znaczy, no mógłbyś właśnie. tak, zro... chyba że tego Playboya też masz jakąś edycję kolekcjonerską sprzed lat, bo jej z... chyba nie ma. Wiesz? Damian zamienia ci... Ale Czy też tutaj sobie tak nagle się ta rozkładówka wysypała, jak jakiś taki ten. Damian robi odwrotnie. Rozłożyło. On na Secret Service nakłada tego Playboya i żeby sobie też nie przejmować się, no że po prostu ma Znowu czyta. te gry, nie, nie, nie. Playboy. Playboy. <laughs> Ale powiem wam, że jakoś nie jestem przekonany zupełnie do tych reedycji. Znaczy fajnie, że jakby można znowu mieć, bo wiadomo, te stare numery są niedostępne, a często ci, którzy je sprzedają, to żądają za nie horrendalnych pieniędzy. Ale ja mimo, że Secret Services mam jakby tam, nie wiem, od chyba 12 numeru wszystkie do końca i bym niby, no może bym chętnie powiększył tą kolekcję moją, żeby mieć pełen ten zestaw, ale jakoś tak... Nie widzę mi się te remastery, wojałbym jednak właśnie mieć oryginał, nawet jakby był pogięty, podrapany mhm. i tak dalej. No ja mam wszystkie numery, chyba oprócz, chyba ostatniego. Wiem, że jakąś mam, jak do, do pełnej kolekcji mi brakuje, powiedzmy, niech to będzie, że tak strzelam, 3, 4, może pięć. ale to tego dlatego tak mówię, bo, bo, bo nie jestem pewny. Wiem, że po prostu chyba, albo mogę mieć ostatni numer, wiem, że chyba był jakiś taki Numer, którego nigdy nie wydrukowali, a gdzieś powstała okładka. Bo to był ten taki... ostatni, ostatni. On był w trakcie składania. Tak i, go nigdy, i... Tak, i tak. I oni go nigdy nie wydali. No i później wyszedł ten Secret Service, który został przemianowany na na, na I nie tak. wiem, czy tam dwa numery czy trzy nie wyszły. Jakoś tak. Mm -hmm. Tego, chyba dwa. Chyba dwa wyszły. Takiego Secret Service, taki nowożytny i to był koniec. nie? Mm. No. No ja mam taki sentyment. Czasami jak przyjeżdżam właśnie na... Do, do domu rodzinnego, to ja wyciągam te gazety i, i je przeglądam i no kurczę, no to jest, tego się nie da teraz oddać. Ja, ja, na przykład, wchodzę, ja bardzo często sobie zaglądam, jak idę do księgarni, tak, tak jest taki, tak ekwiwalny dębiku, tutaj a, i oni mają te edge PC Gamery, mają tego Retro Gamera i wiecie, ja sobie otwieram te gazetki czasami jest jakiś fajny temat, który mnie interesuje albo jest jakiś taki, ale to nie jest w jednej setnej ta sama magia, kiedyś okre... otwierało Secret Service i tam był tak artykuł na, na, na stronie i te screenshoty były, wiecie, dookoła. Była gra przygodowa. One oczywiście nam wszystko zdradzali w tych screenshotach, nie? Największe plot twisty z Gryten, ale one przepięknie wyglądały, fantastycznie. I one tak mi, szczególnie gier przygodowych, nie? Wieszcie, tak mi działało na wyobraźni. Wtedy, kiedy ja miałem dopiero, nie wiem, chyba Atari, znaczy nie, Atari już znaczy już to była końcówka Atari, no nie, więc e, jak później się pojawiła Amiga, to to było tak, że okej, okay, jeszcze na Amigę były w tym sekret serwisie jakieś gry, ale później jak już przeszli na PC, to już tak końcówka lat 90., no to, no to wiadomo, nie. Ale ta magia tych czasopism to jest, to jest coś nie do podrobienia. Ja wiem, że to chyba też działa na, tej, no, na bazie tej nostalgii, bo, bo e, chyba to się Electronics ta firma nazywa. Oni nie, nie, po prostu nie skanują tych starych numerów i nie ten, tylko oni je od nowa składają. Mm -hmm. Wiecie, nawet te zdjęcia, screenshoty robią jeszcze raz. No, krecią robotę robią. Nie wiem dlaczego akurat tak sobie to, to wymyślili, nie? No ale efekt jest bardzo ładny, tylko czasami jest tak, że niektóre zdjęcia z gry są inne, wiesz, jakieś, no widać, że to nie jest jeden do jednego, nie? że to jest po prostu właśnie... Wtedy ktoś robił to, to zdjęcie to, to się... monitora aparatem, a teraz robił print screena. No ale jaki to był klimat, nie? że tam były te systemy. Jak no ale to, to z tego, co mówicie, z tego, co mówicie to, to mi się to średnio podoba. Ja bym wolał, żeby to było jednak właśnie... To oryginalne, wiesz. Nie wiem, czy zespanowane, czy... Znaczy, wiesz co, czy różnica jakiś... jest tak, tak minimalna, że ja to widzę, dlatego, że ja po prostu przeglądam sobie numer obok numeru. Nie, nie, to jest tak, że na przykład masz taką grę Kennedy Approach nie w pierwszym numerze. To jest prosta gra jeszcze z 8 komputerów. I tam po prostu jeden screen jest inny, niż, niż, niż czy tam jakaś taka... Jest jakaś drobna różnica, ale tak to generalnie 99,9 i 9% to jest to samo, tylko po prostu, wiecie, y, te kolory są lepsze tych zdjęć, bo tak wie one są po prostu poprawnie pobrane, że tak Maciek powiedział, nie są robione po prostu tam, nie wiem, lustrzanką, to nie jest zdjęcie telewizora i tak dalej, nie? więc to jest nie wiem, to jest na pewno y, pod tym względem lepsze, nie? No. no. ale a propos tej nostalgii, tych lat 90. -tych, to możemy porozmawiać, co ostatnio graliśmy. Chyba, że chcecie jakiś temat poruszyć, wiecie, jakiś... jakiś ja bym chciał do tych nie, nie planszówkowych jeszcze wrócić tak chyba, bo tak... Ee, znaczy, planszówkiem ja zostawił na koniec Aha. i wtedy moglibyśmy porozmawiać, no co dobrze. ostatnio graliśmy planszówkowego i, i, i to by, wtedy nie, nie, nie byłoby jakby takich, takich ram. Ale też chciałem właśnie przejść bardziej do gier i zapytać właśnie Maćka, bo grałeś w grę, która podobno miała się odwoływać do tych lat 90. -tych, najlepsze do tych sentymentów. Co Cię skłoniło do tego, żeby skończyć Samsona? Yy, podobało mi się. <śmiech> podobało mi się, ale nie przez pierwsze pół godziny, ale jakoś później yy, wciągnęło mnie klimat miasta, który jest w Samsonie. I mimo tego, że całościowo jest to gra słaba i że mm -hmm. denerwowały mnie w niej jej błędy albo pod koniec już zaczęło mnie nużyć jej powtarzalność, to sposób, w jaki oni zrobili to miasto jest tak jakby unikalny i niepowtarzalny, że nie ma jakiejś takiej gry obecnie, która byłaby na, jakby zaspokoiłaby właśnie ten głód takiego miasta, które się kojarzy właśnie z filmami gangsterskimi z lat 90. czy początku 2000 tak, czy, tak. Czy to zgrane. w Digital Foundry powiedzieli, że tam cały czas po prostu sam kałuże, tam jest mokro, wiadomo, wiecie, tak wilgotno, brudno, ale tam nigdy nie pada też. No, Coś brakowało mi tego deszczu w pewnym momencie. To jest, no, to jest... Ja ale tak... nie, ja się, ja się zgodzę, bo hmm. ja na przykład powiem tak, że ja nie polecam tej gry, dlatego, że ja też ją skończyłem, ale końcówka była mega frustrująca, bo ta gra ma mnóstwo błędów i, i te błędy wynikają z tego, że na przykład, nie wiem, jakiś NPC się za, yy, zatrzaśnie, albo coś się nie odpali. bo kilka takich misji, dwie końcowe misje. To jedna była taka, że coś miałem znaleźć i to znalazłem, ale za szybko wszedłem do kontenera, więc mi się nie odpaliła ta scenka. Ja później straciłem pół godziny biegając po tym terenie i tam nie ma obiektywu. pokazałem, to jest znaczne. Ja nie wiedziałem, co robić, więc cofnąłem po prostu save i za drugim, czy tam trzecim razem, jak już to powtarzałem, już tam się udało, ale oczywiście później okazało się, że jest cała idiotyczna scena pościgu I z, oczywiście pod koniec tego pościgu e, staranowałem e, gościa samochód, on z niego wyszedł, ale się zaklinował, więc nie mogłem z nimi interakcji, więc musiałem całą misję powtarzać, bo nie ma checkpointów w trakcie. Ta ostatnia misja to jest to samo, po prostu e, ja miałem, ja, ja mam tak, że ja muszę kompulsywnie czasami skończyć grę. Po prostu muszę tak zamknąć rozdział, tak jakby doczytać książkę nawet, która mi się pod koniec... Szczególnie podoba, jesteś tym... na sam końcu, nie? Tak, zainwestowałem mój czas, moje pieniądze itd. i tak dalej. I to mnie strasznie irytowało, bo to są takie błędy, które, e, które można byłoby łatwo rozwiązać, nie? Choćby właśnie tymi checkpointami w trakcie misji tych dużych. Wiesz, że na przykład masz, Bo masz tak, że masz te trzy etapy, nie? Znajdź to, mm -hmm. później masz, pobij tych wszystkich e, gości, no nie? Później... A teraz uciekni, a teraz coś tam, nie? Niech będą te cztery checkpointy, skoro wiesz, że grać się może wywalić. I ona ma takie, takie irytujące błędy. I na początku było tak, że mi to nie przeszkadzało, bo nawet ta powtarzalność tej gry, ona tak na, przez pierwszych kilka godzin, ona nie jest tak, e, tak e, zauważalna, prawda? Że, że masz tych kilka rodzajów e, mhm. tych misji, które możesz robić, ale dopiero później one się okazują, że one nie tylko są powtarzalne, jeśli chodzi o temat, ale nie ma takiego, rando, nie, jakby to powiedzieć, takiego generatora losowości, że wiesz, że one nie są proceduralnie generowane. Czy jak masz ten takedown który się zaczyna tam, to zawsze będzie tak samo wyglądał. I to mnie strasznie irytowało, no nie, bo pod koniec to jest mm -hmm. mega nżące. Jest, Ja, nie chcę tutaj mówić, ale ja jakieś chyba z 18 godzin w tej grze spędziłem. Znaczy według, nie, według Steama, tak. nie? bo mogłem mieć zosta zostawione jakoś yy, na chwilę ten. Ale ja skończyłem tę grę jakby, zrobiąc to samo zakończenie, które, Maciek, ty zrobiłeś, to chyba to główne. Mm -hmm. No i spłaciłem ten dług, który, który jest, nie? Całość mm -hmm. mi zajęła 30 chyba jeden dni, czyli jakby cały miesiąc. nie? No. no, tu ja się śmiałem, bo też pamiętam tą misję, o której mówię, że dzisiaj postać zaklinowała którą miałeś tam dorwać. U mnie też było tak, że raz mi się zaklinował, nie mogłem go dorwać, bo misję. Goniłem go, goniłem go, goniłem przez 15 minut, bo on tam całkiem zręcznie uciekał. Po czym przejeżdżaliśmy przez most, kiedy zadałem jego samochodowi ostateczny cios, po którym on bardzo efektownie przekoziłkował i spadł z tego mostu. Ja tylko patrzyłem, Aha. jak ten typ, który powinien, wiecie, jak się mu samochód rozwali, to on wychodzi jest jeszcze ostateczna scenka, gdzie my go bijemy. I widzę, jak ten typ w tym samochodzie leje ci w tą wodę. Ja sobie myślę, Jezus Maria, 15 minut cię nie no, te mieście te, te, te to te kraksy, Tak, one są, one potrafią być bardzo spektakularne. Tak, bo momentami się, tak. Nie wiem, z czego one wynikają, że czasami jest tak, że ta fizyka się odpala, mm -hmm. że ty uderzasz w ten samochód, i on nagle robi rolkę i wlatuje w powietrze. No to, jest, to jest bardzo ciekawe. Tam hitboxy względu, i nie. samochodów, i podczas tych bijatyk są totalnie losowe. Tym samochodem tak samo. Czasami się rozpędzam, przywale w kogoś, nic mu prawie nie schodzi energii. Czasem go tylko szturchnę z boku, nagle jedna czwarta paska samochodu mu, mu schodzi. Więc... Tak. I w walce jest tak samo. Może jaka miał zimny łokieć, i w ten łokieć. Odbił trafiłeś... się łokciem. No, tak, tak, tak. I, i... No i w no. walce też znaczy, niestety. też Ta walka z jednej strony, czasami jak, jak wychodzi, to wychodzi całkiem fajnie, bo tam te animacje są nawet no ciekawe. Na pewno trzeba rozwinąć tą swoją postać, nie? bo jak zdobywasz to doświadczenie, yy, to, to, to, to zdobywasz te perki, nie? te, te mhm. skill points, wydajesz, na te perki, yy, które podnoszą te statystyki. Ja nigdy tak naprawdę nie, nie widziałem, żeby te, te inne statystyki miały jakieś takie duże znaczenie. Znaczy chciałem celować w te, które poprawiają mi Właśnie te kwestie związane z jazdą samochodem, nie? bo to wydawało mi się takie najbardziej istotne. Nie? No ale to tak naprawdę później pod koniec zauważyłem, że, że dosyć równo inwestowałem, nie? Że, że na, na, na, na żadnych chyba nie doszedłem do tego siódmego poziomu, nie? żeby to przekroczyć w tej danej umiejętności, wiesz, tam, ten, ten taki Rubikon, ale poza tym no, ta walka to jest moim zdaniem największy największe rozczarowanie chyba całej tej mojej przygody z Samsonem, bo ona na zwiastunach i tak dalej zapowiadała się tak jak no nie chcę używać takiego górnolotnego porównania, nie? Bo, bo, bo, bo, bo ta gra nawet nie stała koło tego, ale na zwiastunach można powiedzieć, że to miało być takie trochę sifu, ale właśnie takie wiecie, lata 90. street fight i tak dalej. Czyli e, odbicia, parowania, kombosy, walk. No, bo... Ja bym bardziej powiedział, że albo seria Batman Arkham, albo na przykład Sleeping Dogs. Albo. Coś takiego, no bo sifu to umówmy się, już pamiętam jak w poprzednim odcinku tutaj Jule z śmiechem, uśmiechem, jak to porównywałeś, no bo sifu jest jednak mega techniczną gro, tam wiesz, do, to jest jak te bijatyki właśnie street Fighterowe, gdzie tam możesz do 1,60 sekundy w, w ciosy robić i tak dalej. Ale to, że jeśli to... chodzi o Batmana, czy o, o Sleeping to, to to są bardzo arkadowe. No i tutaj tak są samo jest. No i, tak. I myślę, że tak jakby tak było. Ale ja mówię tylko, jak to było, zbyt, nie? wyglądało na, na tym. Moim okay. zdaniem też jest problem z kamerą, bo jak się, jak się wyglądało na zwiastki, Stunach, to ta kamera była jakby troszeczkę z boku. Czyli tak jak, moim zdaniem w, w takich bijatykach, kamera powinna być y, niemal jak, wiecie, w takim Street Fighterze. Czyli widzisz po prostu postać z boku, nie? A tutaj postać twoja zasłania tego przeciwnika. Mhm. I nie widzisz, y, znaczy później to jakby się przyzwyczajają, no do wszystkiego się człowiek przyzwyczaja, no, jak skończyliśmy tą grę, to znaczy, że przyzwyczailiśmy się do tej, tej walki, ale generalnie, moim zdaniem, taką największą Przyjemność miałem wtedy, kiedy łapałem tą płynność, ale ona mogła być bardzo szybko, jakby wybita, tak. nie? Bo jest tak, że ten okno sparowania jest, jest dosyć. Oni je chyba nawet z kolejnymi paczami je troszeczkę zwiększyli. No tak, ale, ale wiesz, ja jest... się, mnie to już za, jakby zaczęło wkurzać już na samym początku, wiesz? To ja nie chcę inwestować w grę, w której właśnie tak jak mówisz, ta walka jest tak strasznie nieprzewidywalna momentami. Hmm. Że ty jakby. To, to nie jest kwestia twoi, umie, twoich umiejętności, czy tego, czy, czy, czy dobrze ją opanowałeś, czy nie, ale nagle może się okazać, że po prostu coś pójdzie nie tak, bo nie wiem, źle zostanie y, rozpoznany ten y, hit Hitboxy point i tak dalej. Nie? No, tak, Dokładnie tak. i, to, i to, no Ten cios m... taki mocny, to jest beznadziejny. On w ogóle dla praktycznie mnie... nigdy nie trafia. Dla m... Ja właśnie nie wiem, jakie słowa użyć. Czy ja was podziwiam, czy <laughs> wam współczuję? Tak. Czy, nie. nie wiem, nie wiem, nie wiem, najlepszy, tak. nie wiem jak to, na pewno, ale wiesz, ale, ale nie wiem jak to powiedzieć, bo, bo ja po prostu nie dałem rady, ja nie jestem w stanie po prostu grać w taką grę i jakby rozumiem, że podoba wam się ten, ten koncert, ale jeszcze tak pan ty mówisz, że ty spędziłeś w tej grze, 8 godzin, ile więcej? Nie, 10, 10, 10, 10, 18, 18. Ja chyba godzin. ze 12 godzin spędziłem. Jezus, Boże, ludzie, naprawdę to jest niewiarygodne. Ale to było gry... dlatego, że na przykład niektóre rzeczy musiałem powtarzać, bo gra mnie. mnie no, ale to tym bardziej, no, to się ja cię nie sytuacji, Dokładnie, nie polepszasz sytuacji, bo ja bym to grał. Ale nie mówię, już, że kompulsywność tutaj zadziałała. Tak, kompulsywność. Nie, jest, nie, słuchaj, coś, ja bym to jeszcze ja zrozumiał. Ja tę grę, jakby nie, nie postanowiłem, że nie będę wracał do, do niej. Natomiast Ale ja mam bo, jedno pytanie. Zrobiłem... Jeszcze no. Do tej gry, do Was. Bo tak. czy oni w tym czasie od premiery, nie wiem ile to już minęło, tydzień, półtora tygodnia? Tak. No, też koło tego. Czy oni w tym czasie w ogóle jakieś patrze się pojawiły, czy coś w ogóle. Tak, tak, zresztą chyba ze trzy. Oni po pierwsze posypiali głowę popioła. A o, to tam, świetnie, to, chyba... to super. Tak, to pier pier pierwszy krok, no nie? Z ponad tak, kroków ja pierwszy, dobry. Nie, nie dotarłem, się do winy. Nie dotarłem akceptacja. dlaczego? bo gdzieś dotarłem do jakichś tekstów, gdzie deweloper, ten, ten główny, który tam kiedyś w tym Avalanche pracował. Y, powiedział, że jakby oni wiedzą, że wypuścili niegotową grę, ale musieli to zrobić, tylko że z tekstu się nie dowiedziałem, dlaczego musieli to zrobić, ale generalnie jakby... Znaczy, tam czy było się tak, że chyba finansowanie im się też, skończyło tak. i Słuchajcie, musieli po prostu wydać to, co mieli. Musimy, musieliśmy to zrobić. Nie, pyta nie pytajcie tak. mnie, dlaczego? Musieliśmy... Nie, nie, nie, nie, nie. To była kwestia finansowania. jak gdzieś e, e, słyszałem czy czytałem, że po prostu skończyło się finansowanie, odcięli ich od, e, od pieniędzy ale oni kto? po prostu musieli wydać to, co mają. Świerawca, pewnie. Nie wiem, jakiś główny inwestor, no nie, wiesz, to nie jest... Mafia. Co, z... Dzisiaj to, czy... naszym sponsorem to, czy... jest firma BTX. Ale wyobrażasz, to zaprosili tego głównego inwestora. Najlepszy portfel. Zaprosili tego głównego inwestora dzień przed premierą, wiesz, w biurze zrobili tam poczęstunek, paluszki, wiesz, wszystko było. Mówi, tak, no, pokażcie, no pokażcie mi, co tam zrobiliście. No właśnie nie za dużo, bo jakby było dużo, to może by jeszcze wynegocjowali Aha, Ale miesiąc, to nie, bo nie... widzisz, on najpierw to zobaczył, a potem stwierdził, że odcina kasa, oni wtedy stwierdzili a dobra, to nie kończymy tej gry, tylko robimy jutro premierę. Znaczy... Nie, on właśnie, się wku... on właśnie się wkurzył, to zobaczył co wyście zrobili, to na tych ja wycofuję pieniądze, no i po prostu wydali no, wiesz No tak, ale naprawdę pod względem znaczy jest kilka elementów, które uważam, że oni dosyć ciekawie zrobili że moim zdaniem bardzo fajnie, tylko jest najlepsze to, że znalazłem w ogóle jakiś artykuł bo czegoś szukałem i wysłałem go Maćkowi i tam była jakaś kwestia tego, że jakiś true ending, że jakieś takie... Tak, ktoś opowiadał, jak uzyskać wszystkie zakończenia w tej no, grze. I przykro mi, Damian, rzeczy. musisz zainstalować. I to jest totalnie zmyślone. Ja uważam, że ten artykuł został napisany mm -hmm. przez AI, tam który w jakimś stopniu rzeczy. wiedział, jak się nazywają postaci w grze, ale nic było, tam nie jest realne. Po, Pierwsze, co musisz zrobić, musisz, przed, musisz skończyć grę przed dniem 14 i spłacić cały dług przed, przed, przed końcem tej ostatniej misji. Ja mówię, ale to jest matematycznie niemożliwe, że nawet jakbyś robił tę te ten, to wiesz, tam ja tam. nie pamiętam, bo tam rzucili kwotą, ja nie pamiętam, czy akurat, bo moim zdaniem chyba była mniejsza kwota, przynajmniej jak w grze chyba niż 250 tysięcy, ale oni w tym artykule pisali, że 250 tysięcy, ale to musiałbyś teoretycznie 20 tysięcy spłacać tego długu dziennie, nie? kiedy no to na początku to są te misje, które dają tys tysiąc kas I spłacasz po właśnie wiesz, półtora tysiąca, dwa, i po, po, i ja, po ja ja spłacałem, Nie, końcu. ja spłacałem głównie po trzy tysiące. Ja robiłem te misje, które mi tam dawały to. Tak, ja miałem prób, chyba prób tylko te takie dwa czy trzy bad payments. Mhm. I, i, I nie wiem, czy to bad na, na czymkolwiek się od, o, odbija. Nie? Czy, czy, no ale w tym artykule czy ty były jak grałeś, jakieś... W tym artykule były w ogóle jakieś takie... Po pierwsze nie było zakończenia, które my mieliśmy z Damianem, to było jakieś zakończenia, że tak. na przykład pojawia się ta siostra, której ty spłacasz dług i razem z nią robicie misje. Jak tej siostry w ogóle w tej grze nie ma, bo się tylko przez telefon rozmawia. Tak, i w ogóle A, jak, jak nie zrobisz tych misji dla tej siostry, to później e, to, to, na to na przykład oni i, i Tak, no bo jest o, złe zakończenie, jest bo Samsung ginie, czy coś w ogóle. I co? Jaka, w co myśmy grali w ogóle? No ja zacząłem szukać. Czy są jakieś alternatywny. Myślę, Absolutnie. że trzeba co najmniej trzy razy ją Ja już, ja już odinstalowałem. Moim, moim zdaniem właśnie za szybko, za szybko. Po łebkach. no Nie czyje, bo jak spłacisz. No, tą, ale ile tą, tam? Tą, 18 godzin, kasę, to jest tak, że ten. To jest gra stare na 50. Tak, tak. Do, do, do, do jeszcze 10, co ci szkodzi? Co bogatemu zabronić? Dok, dokładnie, co ci szkodzi, Stary? I tak się maltretowałeś psychicznie. Ale Zain, powiem to wam, powiesz. że ja już miałem na początku właśnie do grę porzucić i, i się poddać. Ale trochę mnie nauczyło wracanie do starych gier, takiego podejścia, jak sobie czasem coś odpala sps 2 albo coś, takiego podejścia, gdzie no, trzeba jednak się jakby wyrzec z tych wszystkich nowych rzeczy, które nam gaming dał przez ostatnie lata i zrozumieć, 100%, że ma 100%. że nie ma innych rzeczy i przestawić się mentalnie. Dobra, będę grał w grę, która jest koślawa, nie można, nie wiem, podskakiwać, nie ma autocelowania i są źle hitboxy zrobione, ale no taka jest ta gra mm -hmm. i będę w nią grał. Nie? W, te, w tamtych czasach na przykład ona była rewolucyjna, bo bo nie wiem, była pora dnia i nocy na przykład, czy cokolwiek. I teraz to jest standard w grach, ale wtedy to była nowość i coś. I tutaj w tego Samsona też tak właśnie grałem, że dobra, muszę zapomnieć, że istnieje GTA V, że istnieje właśnie SIFU, inne gry. Czy mamy 2026 rok? Tak, i, i na przykład powinny być właśnie dobrze zrobione hitboxy albo coś, i po prostu jakby wziąć tą grę z dobrem inwentarza i z tym, co mi się w niej podoba, spodobało mi się właśnie to miasto. I po, jak po właśnie na początku myślałem, boże jaki krab, o Jezu, i jaka walka beznadziejna i ten model jazdy mi się nie podobał czy coś, ale potem jak przybrnąłem z tym najgorszym momentem, tę pierwszą godzinę czy dwie, to biegałem po tym mieście i myślę, kurde, jak to miasto jest super zrobione, ono właśnie wygląda, no, no, no, te no, porównania tak. do GTA 4 tak. są dlatego trafione, bo to jest właśnie taka ta epoka i ta architektura. To jest ten Bronx, to są te brudne ulice, to jest to metro jeżdżące nad, nad, nad ulicą, jak w Chicago, mnóstwo alejek i skrótów, jakby biegniesz w tym mieście, i co chwilę możesz gdzieś wbiec za budynek, jesteś nagle na jakimś dziedzińcu, przez dziedziniec masz cztery różne wejścia czy coś i biegniesz, jak masz jakieś misje, gdzie kogoś musisz dogonić czy coś, to biegniecie właśnie przez podwórka, przez jakieś alejki, uliczki. I to jest zupełnie nie, nie takie korytarzowe, tylko wiadomo, mhm. jest to niestety dzielnica jedna tylko zamknięta, to nie jest duże miasto, to jest średniej wielkości dzielnica. Ale, ale ona ma tyle łuków. Od razu mi się przypomniały momenty, kiedy w pierwszych Watchdogsach też chodziłem tam, tak po, po, po tych takich właśnie w Chicago ceglanych budynkach, alejkach. To miasto jest jak z Robokopa wyciągnięte, bo w ogóle ono jest takie upadłe, bo tam jest oczywiście narkotyk, który pojawił się na rynku i wyniszcza tak, ludzi. No, chyba to nazywa, Ta, tak, ci ludzie jeszcze takiego. znikają nagle z ulic, ktoś ich porywa, więc nie wiadomo o co chodzi, ten nasz bohater chce to, się tego dowiedzieć. Tak, to, to się to później fajnie wyjaśnia, bagi. to się wszystko zazębia. Tak. Tak. Ludzie znaczy, jest taki bag i, I Rysław miał na, na streamie, że kolej chciał zrobić planka. Po prostu poszedł jakiś taki bezdomny stał przy ścianie i chciał zrobić planka. Wiecie, wiecie czyli tak po prostu lecić do przodu na prostych nogach, nie? Mm -hmm. I on tak leciał, leciał, leciał, nacierał na tą, na tą ścianę i on się tak przesuwał aż w końcu wpadł po prostu jak w dół jak za, za teksturę, jakby wpadł po prostu do, do studzienki jakiejś takiej, po mm -hmm. prostu zniknął. Ja takich dużo błędów takich nie miałem, no nie w tym sensie, że miałem inne e, gdzieś tam te zakleszczenia, ale zgodzę się, jeśli chodzi o to miasto, że ono robi fantastyczny klimat. I Poza tym to, że jest ten podział na te trzy pory dnia, Aha. że właściwie no nun jest takim jedyną porą dzienną, nie? że nie ma, tak. że ranek, tylko, że od razu wchodzisz w ten, ten wieczór, właśnie w ten... W tą noc, nie? Wieczór od nocy się I, dużo i nie klimat różni, się, wdra... trochę się różni. Ale tak, klimat jest niesamowity, bo też te postacie są fajnie zrobione, bo one mi się akurat kojarzyły z pierwszymi maksami Painami gdzie y, widzisz, że to jest czyjaś twarz nałożona na model, że to jest fototekstura, tak. a nie, że ktoś to namalował, tak. więc one wyglądają realistycznie. przesadzili, ale to... Tam. No, i oni, wiesz, mają te takie czarne, skórzane kurtki, czy coś. To jest taka mafia, jak była właśnie w, w pierwszych Maxach MaxxPainach. Też mi się Kingpin przypomniał, ta na FPP stara, bo tam też się biegało właśnie hmm. po takich, takim zniszczonym mieście. Właśnie a propos tego zniszczonego miasta, to też jest fajne, bo w tej grze masz y, mnóstwo różnych takich znajdzie, gdzie tam sobie na przykład... Y, jak to powiedzieć? No jest jakaś lokacja i przy niej masz znaczek i przychodzisz, wciskasz przyciski i wtedy kamera robi na jasno tą lokację i ten nasz bohater coś tam mówi o tej lokacji. I to są zawsze takie tak, pesymistyczne tak, rzeczy. Punkty, na przykład. Tak. O, tutaj bawiliśmy się w przedszkolu jakimiś tam kiedyś za dzieciaka, a teraz to jest wszystko zrujnowane. Albo o, tu są kontenery, ale w nich to teraz są tylko narkotyki trzymane i mafia jakieś tam załatwia porachunki. Albo o, tu była kiedyś fabryka rybna, ale potem wszystko zbankrutowało i te, potem ludzi tu porywali i kroili czy coś. Więc wychodzi na to, że to miasto jest po prostu potworne, upadłe i że nie ma dla niego żadnej nadziei. Ale też to jest fajne, bo to mhm. nie jest przesadzone. To nie jest jakaś taka, jak z Derdevila, czy coś, takie nie Realistyczny, taki taki realizm magiczny, tylko bardziej jak z jakiś Sopranos a, albo coś, mm. właśnie. No i, i, i kurde. I też fajna jest zaznaczenie, że, że są, na przykład, to Detroit, że są, e, że można wejść do budynków, nie? Nie mhm. wiem, czy zwróciłeś uwagę, że, że, że, że bardzo dużo jest. Do barówki, Są można też fabularne. Wejść. Tak. Są fabularne oczywiście miejscówki, które są dosyć rozbudowane, ale chodzi mi o to, że w ogóle można wejść. Na przykład ja przez. Chyba do końca nie wiedziałem, że w tym budynku, w którym mieszkamy, jest piwnica. Mm -hmm. Tam nic nie ma, ale może do niej wejść. I, i tam otworzy jakieś drzwi, tam gdzieś głębiej, nie? Bo ja zawsze wychodziłem, wiecie, skopa, drzwi obrotowe, znaczy nie obrotowe, ale skopa. Właśnie drzwi. można wybrać, czy drzwi otworemy rączką kulturalnie, czy skopa? Poza... To nie ma absolutnie żadnego znaczenia nie, popularnego. To nie jest tak, że ja po prostu słucham, zaskoczysz. Kogoś. Słucham tego, co mówicie i wydaje mi się, że jakby filtr sentymentalno-emocjonalny, który nakładacie na tą grę i widzicie po prostu tam jakieś jakieś nawiązania do tych rzeczy, po, <gorski> po prostu zaćmi syndrom. zaćmiewa wam całkowicie obraz. No, moim zdaniem. A akurat znaczy, obrazy no, to nie zaćmiewa. to. <laughs> tak. Bo obraz to nie widzimy no, bardzo fajnie. Graficznie jest bardzo ładna. No tak, ale zaćmiewa wam ten, ten obraz rzeczywisty, nie? Ten sta czy stan rzeczywisty tej gry. Nie, ja, ja, znaczy, ja nie, od razu to powtarzam, to jest słaba bardzo gra. I... Tak, no. Dużo rzeczy do poprawienia. Ja A myślę tak. Na 2008... tych wyścigów na czas. To jest w ogóle masakra. No, strasznie trudne są. Ja, ja myślę Nie tak. Ma 2000, 2008 rok GTA 4 w dalszym ciągu wygląda dobrze. Hitboxy działają, walka działa lepiej. Miasto wygląda tak samo. Można zainstalować pewnie jakieś mody, które sprawią, że będzie wyglądać jeszcze lepiej. Podejrzewam, że każdy z nas Gitar 4 ma w swojej bibliotece na Steamie już czy przeszedł też na jakichś innych platformach, I już przeszedł co najmniej raz nic nie szkoli na przeszkodzie, żeby po prostu wrócić. Słuchajcie, jak kiedyś to będzie całkiem już w bliskiej przyszłości Samsung będzie za 4,50 w kluczykarni, to jak kogoś zainteresowało to, co mówimy, to niech sobie sprawdzi i niech pamięta, że znaczy to jest słaba gra, Ale prawdopodobnie w ciągu sitting. pół roku wyląduje w game, nie w game Passie, w Epic Games za darmo. A, to albo, też możliwe. Nawet no, w ciągu albo, trzech tak, miesięcy. To będzie, to będzie świąteczna jedna z tych takich wieczy, które oni dają na święta. Na święta. <laughs> tak. Byłeś niegrzeczny, masz Samsona. <laughs> ale słuchajcie, jakby oni w tym samym Nie, ale wtedy będą widzieli, mówić, nie, to jest cukierczek to jest. ekskluzywnie mm -hmm. tylko na Epic Store. To jest znakomity, że tak powiem, taki showcase możliwości Unreal Engine 5. Mm -hmm. W przededniu premiery, no, ta, plastikowości, 6. takiej płaskości. No. no ale na przykład, ale to, to ciekawy jest temat, bo, bo on się dosyć prawda. Czy nie, uważ, nie uważacie, że w tej generacji zupełnie Unreal engine nie dowozi? Ja y, gry potrafią wyglądać ładnie, ale są problemy z wydajnością, są problemy z, z, nie wiem, z jakimiś takimi elementami, które sprawiają, że, że ludzie bardzo łatwo wieszają na, na, na psy, bo ja pamiętam jeszcze z czasów Xboxa 360 i PlayStation 3, że Unreal Engine 3 to był absolutny dominator. Wszystkie gry na nim chodziły. Zawsze się mówiło, że można poznać, że gra yy, jest na 3, bo się postacie tam świecą jak wiadomo co. Mm -hmm. I teraz mamy tak, że jak gra na przykład jest dziś słabo zoptymalizowana. Teraz też możesz poznać problemy. I coraz więcej właśnie mówi się o tym, że warto wracać do, do takich własnych silników, nie? I to jest, to jest moim, y moim zdaniem bardzo ciekawy as y aspekt do, do, do poruszenia, bo Crimson Desert jest na własnym silniku. I oni tam robią takie rzeczy, które wydaje mi się na przykład w Vanilla Engine nie byłyby możliwe, Nie, nie dlatego, że Yy, ale zobacz, że ten silnik yy, nie mógł tego zrobić. Tylko? Tu, tu, tu, tu, bo właśnie dobrze, że, że mówisz o tym Kim Desert, bo jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której wydaje mi się, no pewnie wspominaliśmy, też rozmawialiśmy i tak dalej, ale pamiętam, że jakiś czas temu też żeśmy narzekali. A wydaje mi się, że akurat w tym wypadku wyjątkowo to ty narzekałeś. Było... No. Na pewno. i by... było, znany z tego. Było... Było... Ale nie, narzekałeś na generalnie fizykę w dzisiejszych grach. Że ta fizyka w dzisiejszych grach jest po prostu A, tak. żenująca. I teraz odpalasz sobie taki Crimson Desert. I w tym Crimson Desert nie tylko, wiesz, rozwalasz tam te elementy otoczenia, drzewa, to wszystko spada i tak. Całe chaty tam po prostu możesz położyć jak domki z kart, nie? No to Akryt jest jakby niesamowite, nie? I to jest wszystko, tak jak mówisz, zrobione na autorskim silniku. To nie jest zrobione na żadnym silniku, wiesz, na licencji właśnie jakiegoś Unreala czy czegoś, nie? No. I z łatwością, jakie oni implementują te zmiany, nie? No wiesz, dla mnie na przykład kwestia taka, że oni w ciągu chyba tygodnia od premiery dorzucili te portale, nie? Te teleporty, które... One są wkomponowane w, w, w ten, w świat, nie? Znaczy w teren, nie? One nie są, że to jest taki blok, stoi i jest zawsze łatwo to wrzucić, nie? Tylko one muszą się jakoś komponować. I oni tego w, wrzucili mnóstwo i to wszystko wygląda, nie, że jest idealnie wpasowane, nie? Że to nie jest jakoś przypadkowe. A czy wygraliście jak, w, jak plastycznie. Black Desert? Mhm. Nie, ja zawsze chciałem, wiesz, zagrać w Black Desert, ale. Ja stworzyłem ale... postać. A no, to, no tak. to większość gry ja, masz już za sobą, to najważniejsze był kreatywny. Znaczy, mnie, mnie tak. odrzuciło Najpiękniejsze chyba, postacie w Black Desert. Mnie odrzuciło chyba w Black Desert finalnie to, że, no bo ja generalnie zawsze lubiłem te MMO i, i, i gdzieś tam sobie w nie pograć, natomiast finalnie mnie chyba odrzuciło to, że gdzieś doczytałem, że że to jest trochę tak, tam jest dużo takich mikropłatności, nie wiem na ile to jest prawda i wydało mi się, że żeby jakoś sensownie w to grać, no to tam nie ma wprawdzie abonamentu, ale generalnie musisz aha, to, wieś, nawet nie e, wiedziałem, to wydawać coś... na, na jakieś dodatkowe okay. rzeczy. Nie wiem na ile one dzisiaj są opcjonalne, potrzebne czy niepotrzebne, bo być może wiesz, dzisiaj jest tak, że że wcale tak nie jest, albo jak jesteś jakimś super graczem i chcesz tam, bo tam zdaje się w ogóle takim z tego co pamiętam w tym Black Desert takim elementem dość charakterystycznym było to, że tam gracze chyba zdaje się mogli się formułować, znaczy to, że mogli się formułować w gildie to nie jest nic nadzwyczajnego, ale yy, zdobywali sobie chyba te zamki, czy, czy, czy całe jakieś tam miasta i, i generalnie jakieś takie, mhm. było bardzo rozbudowane wiesz, to takie PVP w tym, w tym wirtualnym świecie, co też mnie specjalnie nie przekonało, bo nie wydaje mi się, żeby generalnie te gry mmo -ne jakoś tam w PvP były... Yy, to, to zawsze jest jakaś proteza. W no Warhammerze my. online, to, który stał się tym takim pvp Teraz prawie, wujek Damian, który no, opowiadał... Ja się. One się nie sprawdziły, dlatego że zawsze było tak, że zawsze na tych serwerach była jakaś taka duża przewaga jednej strony i ta druga strona się gdzieś zniechęcała i, i, i nigdy nie było tak idealnie, żeby ta bitwa była zbalansowana. I, i to też chyba... Sprawiło, że. Tak, te gra ale wiesz, to mi, mi, to nie nawet, mi to nawet nie chodzi, wiesz, o ten, o ten balans, choć oczywiście to, co mówisz, jest na pewno istotne, nie z punktu widzenia jakiejś tam dynamiki yy, samego serwera. Zdaje się, to samo jest w tym Elder Scrolls Online, tylko ja nie wiem, czy, czy Elders, jak, jak się ma dzisiaj generalnie Elder Scrolls Online. Natomiast yy, bardziej mi chodzi o to, że generalnie, wiesz, umówmy się, w tych grach MMO ta mechanika jest zawsze taka, no. Nie wiem, jak, jakiego hmm. słowa użyć, no, żeby nie mówić drewniana, no, kwadratowa zawsze, nie, że, że jakby koślawa. mechanika generalnie koślawa, to jakby mechanika, wiesz, gier MMO nigdy nie jest jakby jakąś super najmocniejszą stroną, nie? No tak, bo... Na World of Warcraft, hmm. bo to są trochę inne gry, nie, jakby one, ich zadaniem jest jakby dać ci takie poczucie jakiegoś wirtualnego świata, tu hmm. sobie budujesz, zbierasz, wiesz, teraz w Warcraftcie wprowadzili domki, możesz sobie domek urządzać, wiesz, trochę jak w Animal Crossing i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale to było przed, czy po premierze Crimson Desert? Nie, domki były przed premierą, bo to było w tym najnowszym Aha, okay. dodatku Midnight, nie? A on wyszedł wcześniej. W każdym razie ja się pytałem ja jestem... o to Black Desert, bo byłem właśnie ciekawy, że może to jest tak, że oni część z tych feature'ów, które teraz dodają do Crimsona to już mieli w Blacku i, i wiecie, hmm. jest im to łatwiej nie wiem, przepisać, bo już coś takiego gdzieś robili w swojej poprzedniej grze. Ja nie wiem na ile one są podobne, ale wiem, że bo jak właśnie zapowiadali Crimsona, to to mi bardzo bleka no, przypominał no, i się ja zastanawiałem, się to czy, czy to nie była, jest, tak. była plotka, że to miała być gra MMO, że to miał być dodatek w ogóle do, do Black Desert, że jest jeszcze skład? jedna plotka, że ma być dodatkowy tryb multiplayer jakiś w przyszłości dodany, że będziemy no, do sobie da, biegać to z przyjaciółmi. To, przyjaciół. to koło, byłoby jakieś, kapitalne no. To byłoby kapitalne, mm -hmm. że ty jesteś Cliff'em, ja bym grał Unkom. No właśnie, bo teoretycznie mają Maciek już... Maciek by grał ten... Demien. Już pewno. Nie no, to... to, znaczy, tak, to Maciek, ty jesteś zabiją. fanem Red Dead Redemption 2. Ty takim sentymentem mówisz o tym świecie, właśnie tak jak te... Ty byś, ty byś... Chyba, że nie lubisz fantazy. To, to nie no, lubię taki fantasy. big no -no. Ej, ja przecież grałem, no, ja grałem w Lineage 2, no. ja grałem w Silk Crowda ja grałem w coś tam jeszcze. Nie grałem w Metina i w Tibie niestety, to już, już wyrosłem wtedy z mmo mhm. chyba. Ale coś tam trochę pograłem i znałem, no i fantazy zawsze w serduszku. Mhm. Wiesz, w kim Densem to jest niesamowite to, że każdy może ten tę grę grać. To, tu już też to mówiłeś, znaczy ja, ja też to mówiłem, ale to jeszcze raz to powtórzę, że każdy może w tę grę grać. Jak swoim sposobem, że wiecie, że... No ale to tak jest, y słuchaj, takie są y doświadczenia, bo jak ja gadam z tobą, czy jeszcze z naszymi znajomymi, yy, czy wspólnymi, czy w ogóle jakimiś spoza naszych y, tutaj tych, tych wspólnych kręgów, to tak na dobrą sprawę, każdy gra trochę inaczej, stary. Każdy Ta? niby, wiesz, niby gramy w tą samą grę, niby robimy te, te, te same rzeczy, ale jak tak wchodzisz w szczegóły, to ktoś zupełnie co innego robi, nie? Zubi, Podoba mi się ten konsensus, że to jest właśnie gatunek sandbox. Bo tam ludzie tak zastanawiają, czy to MMO, czy to RPG, czy to gra akcji, czy coś. A to jest po prostu sandbox, gdzie właśnie robisz, co chcesz. Chcesz iść z fabułą, jaka by ona tam nie była, to idziesz z fabułą. Chcesz sobie sadzić grządki, to sadzisz grządki. Jakby kupuje to, że może się, jakby tu w tym takim sporze jakby ludzi chwalących i narzekających na tą grę, to jakby ja rozumiem obie strony, bo wiem, że właśnie każdy szuka czego innego w grach i i ja na przykład kiedyś, no. jak miałem więcej czasu czy, czy coś, to też uwielbiałem te otwarte światy. Ja sobie odpalałem Assassin's Creed'a i chodziłem po mieście po prostu godzinami, nie? Nic, nic nie robiąc. Albo tak. odpalałem jakiegoś Need for Speed'a, Underground'a i jeździłem tam też godzinami. I jestem pewien, że gdyby, gdybym był 20 lat młodszy, i tu nie chodzi mi o to, żeby byłbym, nie wiem, mniej zrzędzący czy coś, tylko miałbym więcej czasu i bym byłbym bardziej jeszcze zajerany tym. To mi taka gra, która ma miliony mechanik, trochę jak wyszła też Zelda Breath of the Wild i też tam chwalili ludzie, że on ma tyle różnych mechanik, że żeby ściąć drzewo, żeby dostać do niej się do jabłk albo coś. To ja bym się w to zagrywał pewnie jak dziki, ale teraz już widzę, że to jest szkoda jakby mojego czasu, bo wolę sobie w tym czasie przejść 10 innych mniejszych gier. Ale jakby rozumiem... Takiego Samsona na przykład. Takiego no Samsona. samsona Lepsze gry wolę grać <laughs> niż... Ta. Więc jakby tu jak, jak, jak słucham, co tam oni dodają, to niech dodają i niech zrobią... Stres. To jest trochę jak Minecraft, nie? W Minecraftcie co? No też robisz, co chcesz. Bierzesz i budujesz katedrę przez 10 lat no ze tak. znajomymi, nie? No tak, tak, tak, tak. To prawda, to prawda. Ja w ogóle teraz jestem w dziewiątym rozdziale i muszę przyznać, że też od tych takich... tych Przyjemności, jakby eksplorowania tego świata, i tak dalej, na przykład, odstąpiłem właśnie na rzecz tego, żeby troszeczkę popchnąć tę historię. I muszę przyznać, że cały ten dziewiąty rozdział jest oparty na takich kilku próbach. I ta każda próba jest inna. Oczywiście tam się kończy tam walką, a, a jedna jest taka na, na tyle ciekawa trochę irytująca, ale, ale też taka monumentalna. Nie chcę nic zdradzać, żeby tutaj nie, nie powiedzieć. I, i muszę przyznać że jedno to mnie zaskoczyło, to, że spotkałem mistrza Jodę w ogóle w tej grze. I to jest niesamowite, jak, jak z ta, ta gra, tak bezceremonialnie, bo wiecie, no bo tutaj są jakieś gobliny i tak dalej, mają spiczaste uszy. więc to tak nie jest taki problem, no nie? Powiedzmy, kogoś ucharakteryzować powiedzmy na Jodę. I to jest niesamowite, że ja, ja wiecie, tak sobie powiedziałem, rzuciłem takiego nawet tweeta, i później sobie sprawdziłem i wpisałem po prostu w Google mistrz joda czy tam joda Crimson Desert. I oczywiście nie byłem pierwszy, który dostrzegł to, tą, tą zależność, więc nie jestem tutaj oryginalny, ale to jest, to jest bardzo ciekawa gra, bardzo, bardzo rozbudowana. Ja zacząłem grać w inne gry nie dlatego, że jakby znudziła mnie Crimson Desert, tylko też no nie wiem, Juliusz dziesiątki godzin, a dziesiątki godzin żeśmy władowali w ten więc jakby potrzebne jest troszeczkę jakby od, odskoczyć od tego czasu, żeby, żeby się nie znużyć nim. Nie dlatego, że ona jest nużąca per se, tylko chodzi o to, że po prostu nie można przez, nie wiem, miesiąc grać w jedną grę, bo można szaleć, nie wiecie o co chodzi. Dlatego potrzeba, właśnie, by chciałem skończyć tego Samsona, jakby żeby to było. Z rozdział. tego, no ja tego też miejsca sam... chcieliśmy bardzo podziękować twórcom Samsona, że to stworzyli <laughs> tak, nam. Tak. Że, że mogłem im zapłacić 25 euro za tę grę i spędzić w niej 18 godzin. Być może że jak się kiedy jakieś DLC darmowe pojawi, dla tych, wiecie, dla tych ludzi, którzy kupili w dniu premiery G i oni go właśnie tak zaimplementują, ja to sprawdzę. Na przykład nie, taki świąteczny, wiecie, że wchodzicie do tego tyla, jak się nazywa? Tylandstown, Jakoś tak? to, miasto, to jest to nazwa taka jest, bo powiedziałbym delikatnie mówił nie coś tak. ja myślałem, że to jest w ogóle nazwisko bohatera, wie tą... Sam Tilda są. Tilda, I wiecie, i na przykład wchodzisz tam i jest, zakad, nie wiem, śnieg, <śmiech> śnieg. Jest, mm -hmm. jest, jest, jest właśnie święta są, lepiej nie bałwanów, Ja bym wolił, żeby z tym Zamiast gangsterów na ulicach tak, widzisz dzieci, o które się Ale bawią, zawsze, sprzedają zamiast, cukierki. Tilda Til I mówisz tak, Samson święta są. Tilda są. Melodia się zgadza. No. To, są, to jest potencja w tej grze. potencjał na pewno. Jest, jest, jest. Nie To tylko potencjał. Tak. To teraz traf zapytam was taką takim To razie... jest ale jest. <grych> tak. Co jeszcze ostatnio graliście? Nie, Maczku, możemy zacząć od tej gry, w którą w której oba, obaj graliście. Yy, I gramy Czyli znaczy, Replaced. Tak, ja wciąż gram. Ja dopiero zacząłem grać. Mam gdzieś ze 2,5 godziny ze sobą. Mm. No, repla Replaced. I pół godziny. A jesteś już za dworcem? Jestem za dworcem. Jestem przy pierwszym bosie no. chyba. Mm -hmm, mm -hmm. No. no, Replaced. Jezus. Dyskusję o Replaced zawsze chcę zaczynać od gry The Last Light czyli gry, która jest zawsze, z, albo bardzo często z Replaced mylona, bo tak naprawdę to The Last Light, które się na konferencji Xboxa w 2017 pojawiło. No, I... Chyba skancelowali twórcę i dlatego tak dalej. Ta tak, nie niestety nie? w międzyczasie twórca już tam miał, bo tamto Last Light w ogóle było najpierw wygrało jakiś game jam, oni postanowili z tego zrobić grę, potem postanowili zrobić oryginalny silnik, znaczy taki styl wizualny jakiś, który jest właśnie do Replaced bardzo podobny, bo Replaced wydaje mi się, że się inspirowało mocno, Last Lightem, no ale niestety w międzyczasie tam właśnie twórca za, za coś tam został skancelowany, projekt nie został porzucony, chociaż tak naprawdę nie, bo oni tam dalej prywatnie, już bez inwestora trochę nad nim dłubią, gdzieś tam nawet się pojawiły w, nawet niedawno chyba jakieś takie gify, że tam mhm. dalej jakby to wygląda świetnie, więc The Last Light wciąż powstaje, ale to jest taki przykład, gdzie zanim oni skończyli The Last Light, to ktoś inny się zainspirował i zdążył własną grę wydać, to jest właśnie Replaced który jest bodajże chyba od białoruskiego studia, tylko że oni teraz się tak, na Cyprze niszli. na Cyprze chyba, ale tak, chyba tak. twórcy mieszkają w Polsce, tak? Zdaje się. A to tak? nawet nie tak, wiem. Ale wydaje. też jakiś, jakiś Sad polski Sad wątek Cat słyszałem studio? o tym. Tak. Sad, e... Sad, Sad Studio. Mhm. No i, mhm. i co? I dla mnie to jest przede Zresztą, wszystkim graficznie cukierek przede wszystkim wizualny. To jest chyba coś, co wy... Tak, cukiereczek taki. E... I jak jak mówisz że Last slide, to jest dosłownie to, to, to samo. Właśnie myślałem, że kurczę... Nie, no ja oglądam trailer szkoda, że Last, Last Light, Light i, i chyba się nie do końca z wami zgadzam, że ten... Próbuję doszukiwać się A. tych pikseli, ale może to jest, nie wiem, kwestia... Yy, nie ma takiego cyberpunkowego... Nie no, ma takiego cyberpunkowego klimatu. klimatu. Nie ma, nie. Ja, ja bym aż tak nie... Wydaje mi się, że to jest chyba... No, nie no wiem, Ale moje styl wizualny jest życie. praktycznie identyczny, czyli że masz no trójwymiarowe środowisko w rozpikselowanych teksturach. Masz taką paralaksję. Ale ja nie widzę właśnie ja nie widzę tego spikselowania. No kurczę, no patrz, chyba, że to jest jakaś inna gra, Last Light, którą znalazłem. The Last Light, no, Trzec, no też biega ludzi w prawo. Tu game design, no, no o... nie, no to ja nie wiem, czy on tu biega w prawo. Tu czasem wchodzi w głąb, jakieś samochody, biega po jakimś lesie, ten las taki W, w Last Light się jest... biega w górę. Last Night. A, Last Night. Last Night. A ja znalazłem grę The Last Czekaj, Light. Las... Light czy Night? Teraz to już ja nie jestem Last... pewien. No właśnie. Nie, ja też nie wiem w ogóle też, ale ja, ja oczywiście przekręciłem tysiąc razy, ale myślałem na pewno o tej samej nie, grze, o której ja nie, nie macie. Last, Last Night. Na stopę. Tak? Last tak. Night? Last Night. A, no to okej, okay. dobra, to, to sobie zarożę. <laughs> Jules ostrolowaliśmy. I, I nagle Jules wszystko strzykuje prawie. Dementy. <laughs> Last Menti. Night on, on Steam no dobra, nie ma, no, okej, okay, dobra, widzę jest, jest podobnie, no ale tak, obie te gry chociaż jednak <głos> ostateczny <głos> nie, no, to jest, to, te gry dwie są jakby bardzo, tak, ale wydaje mi się, że trochę tutaj taki... jest kamera bliżej, wiesz, ustawiona w no to, dobra, to już bliżej, ale wiesz, chodzi ale o to ale super o tą, wygląda, ale to bardziej właśnie. bym powiedział, że to jest chyba przygodówka wiesz, taka tak, tak naprawdę to jeszcze to nie, nie, nie wiadomo, co, prefer... co to tam będzie A, No właśnie. Bo... Bo... nic nie bo... będzie, bo inwestor się wycofał zaraz wydadzą i się okaże tak jak Samson <głos> nie działa w każdym razie, Wiecie, jak się wchodzi na, na, na, na ten, jak się wejdzie na przykład na IMDB, to Last Night ma w ogóle 2019 rok wpisany w, w ten wydatek. No bo oni już dawno mieli to wydać, nie? Oni chyba właśnie z, jak z, sobie... z rok czy dwa lata wcześniej niż Replaced zaczęli to pokazywać światu. Tak. No, ale jakbyś sobie już zobaczył zwiastun nawet tego Last ogląda, Night. Oglądam, oglądam. Nie, nie, Night. spoko, dobra, no nie będę się tu kłócił. Ale y, mam pytanie, kiedy chcesz y, to publikować, ten podcast? Jutro. O, jas. A co? No, bo ja już nagrałem sobie taki materiał o tym Replace, gdzie mówię bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, no. Ale mówisz w sensie do Ale a ty kiedy wrzucasz ten ten No na poniedziałek kreis. zaplanowałem, bo nie chcę teraz wiesz go wrzucać, wiesz, dzisiaj, bo dzisiaj jutro, bo, bo wrzuciłem tam coś dzisiaj rano, Nie no więc, to wiesz, to. Wżu... Nie, to No dobra, I, i tak wam teraz tak, I tak nie wam i tak wam nie mogę zaspoilować, nie, no bo macie jakieś spoilery już początku, do już na ale polską kronikę ja gier. Ja już nie pamiętam y, po prostu w tej chwili które ty masz tam odblokowane yy, moce. Te wiesz, te, te w cudzysłowie moce, tak to nazwijmy, czy te elementy gameplay. jest w tej grze jest zaskakująco dużo różnych mechanik, nie? Yy, w tym ty. Masz tam, yy, bo już w Hubie byłeś, nie? Robiłeś te, z, z tej tak. dziewczyny, pomagaj z tymi tak. automatami. Tak. Beznadziejna, w ogóle nieintuicyjna ta gra. Znaczy ona jest prosta, ale ja, tam ten, ale to co jest, musimy nie, przeszczepić Ale ty organy. kupiłeś tą grę z nastawieniem, że zwrócisz, z, że zwrócisz te środki. No, ja Damian jest jeszcze szczerze, w Samsona ustawiony. To, tak, to jest klibie nie, to powiem, Słuchajcie, ja powiem wam w takim razie tak. No to trudno, to, to szersza opinia, jak ktoś będzie chciał poznać, no to, yy, to zapraszam na kronikę. Natomiast yy, ja w ogóle podchodziłem do tej gry mega sceptycznie. I mnie to demo w ogóle nie przekonało. Wiesz, to demo dla mnie było generalnie takim yy, wyrwane z kontekstu. Tam zresztą w ogóle w tym demie oni też mówili, yy, jakby twórcy, tam pojawia się taka informacja, że to są niektóre elementy, których normalnie nie masz. I rzeczywiście jak gracie już w pełną wersję gry i dochodzicie, bo początek oczywiście daje nam troszeczkę więcej kontekstu i później jak się dochodzi do takiego momentu w zasadzie, który był w demie, który chyba jest skrócony w ogóle, wydaje mi się. On jest dużo krótszy w, w oryginalnej grze niż w Demi. Znaczy demo, jest... demo przeskakuje do tego momentu od razu, gdzie jest ten taki tryb skrankowy, gdzie się yy, musimy kryć przed, przed tymi światłami, nie? Że wiecie, no to że już nieistotne, ale chodzi mi, chodzi mi o to, Ta. że... że chodzi ale nie, chodzi mi o to, że, że, że przedtem tym jest tak, że... Pistoletu. Ta. Nie, w grze, w grze pełnej nie masz, dopiero później, ale chodzi o to, że... Nie masz strzelać. Moim zdaniem Demo robi ci y, taką y, podsumowanie, zanim się zacznie, kim jesteś, dlaczego jesteś, nie? Że jest, kim jest ten Rich i kim był Warren? No nie? i to jest w demie opisane tak, że to jest od razu wyjaśnione. A pełna gra ma takie, moim zdaniem, z, moim zdaniem zbyt długie, w ogóle to wprowadzenie moim jest beznadziejne. W ogóle to, te, te, te pierwsze wow. pięć minut tego intra w replaced jest, jest do, do wyedytowania, do wyrzucenia. Później cały ten e, etap. Nie, gdzie... ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam, a Maciek, tak? jak uważa? Mi tylko brakuje możliwości przewidzenia dialogów, bo ta gra robi z dialogami trzy rzeczy: albo lecą i nie masz na to żadnego wpływu, i czekasz. Tak. albo y, tak. lecą, ale wi y, widzisz y, jakby czas, kiedy one się jeszcze zaraz skończą i będzie następny, bo takie kółeczko Ale oni to dodali przewie. chyba, teraz takiś patrz, że, że, że w tym Jest, możesz przewijać. Aha, tak bo są, są też dialogi, so. które możesz przewijać, po prostu wciskasz przyciski tak, i przewijasz tak. normalnie. No tak, to tak. Aha. Ale ja powiem wam szczerze, że aha, no, no dobra. no Macie, I, I tylko ty dlatego mi się jakby dłuży to. i hmm. też jakby dłuży mi się ja w ogóle myślałem, że to będzie taka bardziej gra no trochę jest ona taka w stylu właśnie tam Limbo czy Inside liniowa chyba, Czyli, nie? że jakby cały czas biegniesz i, i, i walczysz, a jak się okazało, że nagle tu jest jakiś hub i są jakieś misje, ja muszę tu cofnąć się do tej osoby, porozmawiać z tą, to trochę mnie wkurzało, że ta postać się powoli porusza i jakby to, że mhm. ktoś mówi, idź z nią porozmawiałem ja się, Jezu, to ja muszę stąd wyjść, przejść, tu się musi załadować, ja muszę przebiec, wejść w drugie drzwi, potem zejść na dół, ile to będzie trwało i te animacje są fajne i to wszystko wizualnie fajnie wygląda, ale jakby są takie momenty w tej grze, kiedy ta moja postać biegnie, tak, on ma taki jeszcze zanimowany ten ruch, tak trochę ślamazarnie i on tak biegnie, biegnie. Ja się o Jezus, już dobiegnie, bo niech się coś zacznie dziać. Ja wiem, że to jest ładne, ale były takie już momenty w ciągu tych właśnie 2,5-3 godzin, jak grałem, gdzie już się trochę nudziłem, że myślałem, że się będzie więcej działa. Są takie właśnie momenty spowolnienia. Nie wiem, czy ich będzie więcej, czy mniej. Albo są wiecie, te momenty, ale... gdzie musisz na przykład robić wszystko i, idealnie. Chociaż to jest początek, ja nie wiem właśnie... się platformować. Na może... Nie, nie, ale czekajcie, tak, to ja, ja tylko że musisz powiem. przeskoczyć kłody w czasie. No, no okej, okay, no ale to jest, wiesz, to jest jakiś tam aspekt zręcznościowy, nie? I gdyby. Mm... Znaczy, ja, ja na przykład uważam, że ja się częściowo zgadzam z tym argumentem, że, yy, że są takie rzeczy, które są trochę za długie, no ale mówić, ta gra nie jest jakaś super długa. nie? Tam jest 10-11 godzin, mm -hmm. zależy od tego, jak gracie, na jakim poziomie, więc to nie jest jakiś, nie wiadomo, to jest w dalszym ciągu mniej niż Samson, Damian. Więc, wiesz, nie, gra? Nie, ja wiem, że Samsona nie? przeszli w, w 5-6 godzin na streamach, nie? ale to jest jakiś taki osrypany. No nie, ale to, to, to mówimy, to mówimy o tym, że może jak ktoś tam liczyny. wszystko... Tak, ktoś tam wszystko, prze, wiesz, prze, prze, przeklikuje. Natomiast mi się bardzo podoba klimat tej gry. I wiesz, i w którymś momencie ja też tak podchodziłem do tego, że to za długie, ale potem przestałem na to zwracać uwagę, bo mi się bardzo podoba, wiesz, ta raz, że oprawa wizualna, dwa, że ta muzyka, która jest w tle, mhm. i jakiś taki. Ja, ja i no nie mogę tego mówić, bo to z perspektywy całej gry gdzieś tam to może wybrzmi, ale wydaje mi się, że jest taki sentymentalno-refleksyjny. Vibe, który mi się strasznie podoba i on bardzo mocno we mnie gdzieś rezonuje, i, i wiesz, i który mi się bardzo podoba też z takiego punktu widzenia, że, że to jest trochę i o stracie, i o jakaś taka refleksja nad kondycją człowieka, i trochę, wiesz, o, o, o takim o takim życiu, wiesz. Y i trochę o współczesnych czasach myślę, i jak to zawsze w każdym dobrym sensie. No, taka czym, że... transhumanistyczna, nie? Prawda? Bo to taki cyberpunk Blade Runnerowski bo akcja się dzieje w alternatywnych, futurystycznych latach no, To 80. jest jeszcze hmm. osobna historia, nie? Bo to też jest 84, czyli 1984 Orwella. Tak, tak ale, to, ale to jest... Znaczy to... Ja, Okej, okay, natomiast wydaje mi się, że to jest wiesz, to jest też kwestia tego, że jakby osobną ciekawostką tej gry jest to, że ym, no, y, jak to właśnie znowu w dobrym, w dobrym science fiction, nie? Że, że masz po prostu jakąś alternatywną rzeczywistości wydarzeń historii, którą wydaje ci się, że znasz nie? i którą dzięki, która w ogóle nie jest częścią jakby samej per se opowieści, ale przez te znajdźki, które możesz znajdować i sobie czytać tam jakieś listy, a sporo tego mm -hmm. jest dokładnie, jakieś no znajdźki, jakieś... Takim ty... które wygląda ja jak jakiś wam... fajny Game Boy. Ja, ja powiem wam w ogóle z, z jeszcze tutaj na, na, i, i już zostawiam, y, y, że ja mam takie miałem takie poczucie, że rzeczywiście momentami trochę byłem, już, już chciałem skończyć, ale jak już skończyłem tą grę, to w sumie kurde, no to szkoda, nie? Znaczy, Dla mnie to jest mega duże zaskoczenie i, i takie mega pozytywne. Uważam, że to jest znakomita gra. <laughs> I już oddaję głos. Patrz, Ty kogo. mnie bardzo zaskoczyłeś, bo, ja, bo jak rozmawialiśmy y, y, y, wcześniej, to ja byłem taki przekonany, że, że ty mnie tak chcesz o, zniechęcić do niej, a mi się wydaje, że tak założyłeś taki manewr, zrobiłeś taki właśnie, że... Właśnie ja myślę, że ta gra ma potencjał, ja myślę, że ta gra ma duży potencjał dla grifterów I, i ja tylko czekam, tylko ja już nie śledzę tych materiałów, ale ja się tylko cieszę, Aha. wiesz, ja się tylko cieszę, bo mi się wydaje, że... Yy... Tak, ale to myślisz, że jest w tej... Co, co w tej grze jest, na co można narzekać? No jest taki jeden temat... <laughs> aha, okej. Okay, ale to zobaczysz. Okay. Tylko, tylko teraz... Wiesz, nie, nie będziemy spoilować, ale Nie ja będziemy spoilować, wiem, natomiast... Aha, będziemy okay. Tak, natomiast nie, nie będziemy spoilować, natomiast ja, ja powiem tak. Właśnie chodzi mi o to, że ja też odkryłem w tej grze pewnego rodzaju taką szczerość, wiesz, tej, tej twórczej wypowiedzi, mhm. autorskość. Taką szczerość, która mówi, która jest dla mnie dość istotna, wiesz, z punktu widzenia, bo jakby ja wiem... Niestety, tak mi się wydaje, że wiem, ale nie wiem, może nie wiem, ale wydaje mi się, że ta gra powstała właśnie z jakiejś potrzeby twórczej ekspresji, a nie z potrzeby kalkulatora który księgowego, który sobie wymyślił, to teraz słuchajcie, dodajmy tutaj, dodajmy teraz na przykład, w cudzysłowie mówię, dodajmy teraz tutaj cycki, a tutaj dodajmy to, a tu dodajmy tamto, bo to się sprzeda, nie? Albo zróbmy tak, bo to się sprzeda, nie? Wydaje mi się, że tak nie było w tej grze i jakby jasne, wiadomo, retro generalnie jest czymś takim, co się sprzeda w cudzysłowie, nie? no bo automatycznie wszelkie nawiązania do, wiesz, do, do, do jakiegoś retro, retrofuturyzm, do, do, do takich klimatów w dzisiejszych czasach, gdzie wiecie wszyscy, nawet ja przecież jeżdżę na te jakieś tam spendy, gdzie, gdzie na starych komputerach można zagrać, nawet ja. Spendy tak i wiesz i, i, i wydaje mi się, że, że, że, że... Wszystko, na tym spędzie teraz jak to się dzieje właśnie w Warszawie Tak, tak. Natomiast, no, ale do, akurat na ten Pixarie. nie pojechałem natomiast wiesz, zmierzam do tego, że, że są takie rzeczy są takie, takie elementy, które jasne gdzieś z automatu mogą zyskać przychylność graczy natomiast wydaje mi się, że że ta grama ma, tą siłą tej gry jest, jest pewnego rodzaju taka szczera szczerość twórcza która jest moim zdaniem fajna i taka fascynująca w jakimś sensie, wiesz, z, z mojej perspektywy, taka, mhm. m, nie, nie trafisz na to w tych dużych produkcyjniakach, tak mi się wydaje. Tak. to jest taka, to ja myślę, że też pewnego rodzaju taką szczerość w sobie ma Crimson Desert, nie? Gdzie, gdzie tak jak zdaje się wrzucił chyba Wojtek na, na, na grupę o tym, że o tej wypowiedzi tam tego gościa od CD Projektu, nie pamiętam kto to już dokładnie był, który właśnie, Kondrat, Konrad mówił... Tomaszewski chyba, tak. czy Tomaszewicz, który jest Coś... teraz w Rebel Wolves i robi Dawn of the... nie, Blood of Don Walker. Tak i, i wiesz, były, no to, były... no to już musimy się zainteresować teraz tą grą, natomiast yy, chodzi mi o to, że wiesz, że, że właśnie... Wiedział, on mówił... że po prostu Desert is different, czyli jest grą po prostu inną i musimy po prostu zrozumieć, że, że to jest kolejne nowe pokolenie twórców, którzy po prostu robią gry inaczej, inaczej. Tak, ale on, też, ale on też powiedział bardzo ciekawą rzecz, że on właśnie się czuł trochę jak w dawnych czasach, jak był za młodziaka, jak grał w jakieś gry, gdzie właśnie te gry niczego mu nie wyjaśniały, bo wiesz, i on się musiał ich nauczyć i to było takie fajne, dziewicze, odkrywcze, takie, takie nowe, świeże, wiesz, że, że grałeś w gry, to niby jest tak samo, ale trochę inaczej, nie? I, i wydaje mi się, że, yy, ale to wynika właśnie z pewnej takiej Rozumiesz, nawet jeżeli twórcy Crimson Desert robią bohatera, który ma na twarzy ten znak Mela Gibsona z Bravehearta i, i my sobie w tej naszej kulturze, ale oni to robią szczerze i tak w taki zupełnie, jak, jak to powiedzieć, taki zupełnie, no, świadomy sposób, ale taki zupełnie jakby, wiecie, mam wrażenie, że no, trochę to jest pewnie nacechowane jakąś aluzją, ale ufmy no się. Nie ma taki lekki akcent, jest, jakby szkocki, nie? Tak, to, no to to jest, to jest inna istnieje. sprawa, nie? że oni wszyscy dokładnie też, też tak mówią, nie? Ale że to jest takie na swój sposób urocze, moim zdaniem, ale taki trochę, może w nieporadny sposób, może w taki naiwny sposób, taki dziecięco-uroczo-naiwne, no nie wiem. Tak bym na to, tak bym na to mhm. spojrzał, no po prostu, wiesz. Mhm. No ale dobrze. Mnie zaskoczyła zamyka. jedna rzecz w Replaced i myślę, że ja oczywiście do tej gry wrócę i będę kontynuował moją przygodę, i szczególnie po tym, co powiedziałeś, to teraz już wiem na pewno, że, że wrócę. Nie? Wcześniej jeszcze nie byłem pewny, bo czekałem jakby na twoją... Nie no, musisz zagrać. Znaczy nie wiem, czy ci się spodoba, ale, ale moim zdaniem ta gra jest naprawdę... Je, ale jeszcze... tak, ja chciałem tylko powiedzieć, że mnie no. po prostu zaskoczyło to, że, że ja byłem przekonany, że to będzie taki cinematic platformer właśnie z tą taką e, oprawą, która mi się bardzo podoba, bo no znaczy, ja lubię w ogóle pixel art nie? i wiedziałem, że to nie będzie na przykład nie wiem, jak Huntdown, nie, czyli taka bardziej zręcznościowa mm -hmm. y, strzelanka, platformówka, że to nie będzie Metroidvania, że to będzie właśnie taka bardziej, liczyłem, że to będzie bardziej liniowa. Trochę mnie rozbiło to, że, że jest ten hub i, to, i, i te fetch questy takie dosyć idiotyczne, no nie, ale znaczy idiotyczne na zasadzie takiej, że idź znajdź to, poszukaj tego, pogadaj z tym, wróć tu, wróć tam, wróć tu. I mówię, okej, okay, no nie, strasznie mnie to nuży, no ale z drugiej strony tak powiedzieć, no to jest jakby moment, w którym warto się zatrzymać, nie? Ale mi się wydaje, że ty możesz pominąć, słuchajcie, mi się, to. mi się wydaje, że wy możecie, że, że nie trzeba robić tych fetch questów, tak szczerze powiedziałem, ja to nawet... tą nagrodą czy znaczy, nie wiem tam trzeba było się, z, nie wiem, lornetkę dla tego gościa. Tylko tak, ja na przykład gra, nie wiedziałem, nie, czy, czy ja tej lornetki wiem, mam muszę... szukać tam w tym hubie, czy ja sam mam iść na misję, jeżeli ją na misji znajdzie i poszedłem na misję. Ja nie wiem, czy gdzie, gdzie, gdzie te części no są. No właśnie, Aha, czyli misja... nie, nie, to jest czy... tak, że ta ale dziewczyna, to... która ma, która operuje te automaty, ona. ona no ale ona też się coś chce ode mnie. Ja nie wiem, czy tego co ona chce, to ja mam też szukać na tym dworcu, czy mam gdzieś indziej pójść i to na jakiejś misji znajdzie. Znaczy, ale to, to jest, tak, mecha... tak na tym dworcu, to jest wszystko na tym dworcu. Natomiast to jest, to jest mechanicznie to jest wszystko bardzo prosto zrobione generalnie biegasz po tym i tam ci się podświetla, więc nawet jak niespecjalnie, wiesz, śledzisz to wszystko, to mm -hmm. tak czy siak, to są, to tak jak no Damian tak. mówi, one są, wiesz, mechanicznie to nie jest nic nadzwyczajnego faktycznie, mm -hmm. ja się z tym zgadzam, ale to też daje ci jakiś dodatkowy obraz i do tego świata, bo tam, nie chcę też zdradzać, ale tam będą później takie questy, które tam zaprowadzą was w jakieś ciekawe miejsca też i też dadzą jakiś dodatkową wiedzę na temat tego całego świata, tej całej, wiesz, historii w ogóle tego, co tam się wydarzyło. A czy ona A? jest taka nieliniowa Ju w sensie, że tę misję wybierasz i jakby od, wchodzisz w różne światy. Różne nie, środki, nie, jednak... nie. Gra, jest liniowa. gra nie, jest liniowa. To jest bardziej na zasadzie, nie. wchodzisz, masz jest początek, wchodzisz do hubu. W hubie możesz zrobić te questy poboczne, bo robisz je po to, żeby, nie wiem, zwiększyć sobie ilość punktów życia, żeby szybciej ci się energia ładowała przy, w trakcie walki. Możesz to pominąć, bo z tego, co Maciek mówił on to pominął, nie? Więc jakby nie, nie, to gra na ciebie nie wymusza. Ja nie wiem, czy jak teraz wrócisz do tego huba, po tej, bo, bo to teraz jest duża misja wtedy jakby, nie? I jak ty wrócisz po tej dużej misji do tego Huba, to czy ty będziesz miał teraz i te stare questy, i on top jeszcze jakieś nowe, mhm. bo dojdą na pewno jakieś nowe, czy generalnie już bezpowrotnie tamte jakby przepadły, nie? Mhm. I teraz nie wiem, może jest jakaś mechanika, w której możesz jakby to odzyskać, nie? Jeśli chodzi o te gierki, Szczerze, ja nie mam aż takiej opinii jak ty, Damian, że, że, że beznadziejna ta, ta pierwsza. Ja też musiałem ją zrozumieć. Wydaje mi się, że to jest jakaś kopia jakiejś znanej gry z, z, z retro czasów, bo dwie kolejne to są po prostu jeden do jednego kopie. Już nie będę mówił jakie, żeby też wam nie, nie psuć zabawy, ale mm. takie już powiedziałbym klasyki, klasyki, no takie super znane, nie? To, to, tu nie ma wątpliwości. Ja je mm -hmm. wymaksowałem, bo mi się podobały. <laughs> Ale jedna jest fajna rzecz, to tu, przepraszam, bo już zanim Maćkowi odam uh -huh. mikrofon, to jest, to jest to, że po Samsonie ta walka tutaj, mówię, jak ona jest mega responsywna, no. jak ona jest płynna. Znaczy, dobra A mimo, no, to wcale nie jest mega, mega kontra mi wychodzi. Każdy u nich wchodzi. Każdy że strzał z tej naładowanej broni, z tego Huxleya. W ogóle to jest piękne. 1984, nawiązanie do no to wiadomo jakiej książki Huxley, broń uh -huh. to jest do, nawiązanie do nowy wspaniały świat w ogóle uwielbiam takie smaczki wyłapywać, aczkolwiek one nie czynią ze mnie kogoś nad wyraz inteligentnego, po prostu są oczywiste rzeczy ale to są fajne, fajne takie mrugnięcia okiem dla, dla kogoś, kto, kto, kto, kto czuje ten klimat i, i w ogóle ten motyw, taki właśnie związany też nawiązanie do sztucznej inteligencji, który jest teraz modnym tematem nawiązanie do tego, może co jest duszą, nie, albo ciało, dusza, nie wiem, człowiek, transhumanizm. Ale generalnie ta walka bardzo mi się podobała. Ona jest e, dwuwymiarowa, ale naprawdę jest świetnie zanimowana. Jak się walczy z kilkoma przeciwnikami, to nie masz, nie masz wrażenia, że cię przytłaczają. E, ja ch chyba z takim głównym głównym bossem nie walczyłem, takim po, po, po mniejszym, tym wcześniejszym walczyłem i, e, i też... On sygnalizuje, znaczy może później to się zmienia, ale moim zdaniem no tutaj jest składnie jak w Batmanie, czyli są sygnalizowane mm -hmm. nie, no siosy, tak, które to, jest to jednego, nie są zdaniem, siosy, które jeden stosować. Batmano są które nie ma. Tak, tutaj tak, to nie ma w ogóle. I, wiesz, i jest dosyć możliwe. prosta, moim zdaniem jest... jest, jest ale to te, też jest fajna, bo walczysz... o tym, że jest bardzo fajna. Walczysz często z dużymi grupami przeciwników i jest tak, że na przykład w ogóle one są świetnie wyreżyserowane, te scenki, bo wpadasz na przykład w jakieś takie miejsce, gdzie oni byli wszyscy zgromadzeni i część wskakuje na ten twój Plan, powiedzmy, pla, plan ruchu, gdzie ty się ruszasz, a reszta stoi w tle i czeka. I jak ty kilku tak. rozwalisz, to oni dołączają. Więc to jest to tak. wygląda super filmowo, kiedy oni się częściej się przygląda i wiesz, że jak tych rozwalisz, to zaraz przyjdą kolejni. Plus ona właśnie polega głównie na, na takiej kontroli tłumu i na odpowiednim wyczuciu, że na przykład wiesz, jest wielki tłum, to ty robisz uniki, potem kogoś na chwilę pouderzasz, poczekasz, że ci się ta broń naładuje, tutaj unikasz jakiś tam projectile, a komuś musisz na przykład rozwalić ten pancerz. I tak naprawdę to jest fajne, bo to nie jest tylko takie klepanie na pałę jak w jakieś mapach, tylko bardziej to jest taka powiedzmy, no to jest w dużym uproszczeniu, ale zagadka logiczna, nie? Że na przykład masz dwóch grubasów, którzy na ciebie szarżują, no to musisz robić cały czas uniki i zająć się na przykład typem, który do ciebie strzela, żeby jego najpierw wyeliminować, bo jest najbardziej upierdliwy. A potem robisz coś innego i w tym chaosie się tak poruszasz, że właśnie nie chodzi tylko o to, żeby klepać, klepać, klepać, tylko robić to jakoś trochę z głową i to mi się bardzo podoba. No i responsywność, właśnie płynność. W demie mi jakoś taka walka nie podeszła za bardzo, nie wiem, czy ona była inna, czy jeszcze jej nie zakumała? A tutaj moim, zdaniem mówić, grałeś, w, moim zdaniem nie grałeś, być może, moim być może w Demie jeszcze nie grałeś w Samsona. I jakby po Samsonie, po Samsonie to wszystko. To prawda, to było przed Samson... Samson... Wiesz, Moje życie dzieli się na przed żeby docenić. Bo ja chcę wam coś powiedzieć, bo ja się dość szybko odbiłem Samson od tego Samsona. Samson replaced Sifu. Bo ja się szybko od tego Samsona odbiłem i ja generalnie y, ja trochę ponarzekam. Y, po, po, ponarzekałem nawet w, w, w, na, na temat tego właśnie i, i narzekałem w tym pierwszym materiale z, na temat tej responsywności. Czasami mam wrażenie, że ta responsywność nie jest taka idealna, jak mówicie, że, że jednak y, mam wrażenie, że y, chcę coś zrobić. Wydaje mi się, że z punktu widzenia klawiszologii na padzie wszystko zrobiłem tak, jak powinienem, Yy, ale niestety postać tego nie zarejestrowała i w związku z tym skok nie udał mi się tak, jak powinien. To też yy, w samej walce może to jest mniej istotne, ale w tych elementach platformowych wydaje mi się, to jest dużo bardziej yy, zauważalne, no, ale tak. to jest, wiesz, to jest takie szukanie jakiejś tam wady, nie? Że, Żeby nie było, że, że, że tam wszystko jest idealne. No mnie no to, elementy to, to... platformowe też męczyły, teraz miałem tą sekcję taką właśnie przed tym bossem, gdzie było dużo skakania i one są takie dosyć, trzeba dosyć długi kawałek przejść od checkpointa, no i tam jak człowiek zginie 10 razy, bo 15 to już też się wkurza, że o Boże, razy mam to przechodzić, więc... Nie, to ja aż tak, aż tak nie miałem, zdarzało mi się tam parę razy zginąć, tak jak mówisz z rzędu, ale żeby nie, nie, nie aż... Tam gdzie zginąć, tak bucha tak na ciebie para taka Wukonga, i musisz skakać po ścianach, o Jezus i to... Ja jestem słaby w platformówki, więc to, to pewnie dlatego... A, a masz już ten, ten taki kill -off jakby, Mam, że... kill -off nie wiem, mam. no a, tak. Mam. Kill -off, czy jak to, nie wiem, czy to jest kill -off. chyba kill -off, faktycznie. No... Nie, znaczy też design tego hmm, świata jest bardzo czekam. fajny. To, że ten świat powoli się przed nami otwiera i tak naprawdę zaczynamy, to nie wiemy za bardzo, co to jest za świat i, i do właśnie z czasem kolejne notatki czytamy się okazuje, co tu się działo w latach wcześniejszych, w latach 50 i tak dalej, co się, jakie tam się tragedie różne wydarzyły. No, i taki klimat, taki trochę, trochę to jest taka momentami postapokalipsa, jakiś taki mad Max, jakieś takie The Last of Us, że tam, wiecie, na górze świat zniszczony, a jest jakieś miasto za murami, a za tymi murami, a, a poza tym miastem żyją jakieś ludzie, tacy odszczepieńcy, a jeszcze pod ziemią żyją jak jacyś z Mad Maxa ludzie i coś tam, albo z Nekromundy i, i. No, z Nekromundy, no, też, no. też mi się tak skarzyło. Więc, więc ten, ten świat jest ciekawy, no i wizualnie też to są takie rzeczy, które no nie, nie ma za bardzo takich gier. Trochę te takie gry z ery tego takiego y, Pixel HD... Nie, jak to się nazywa? Pixel HD? Y, y, y, HD2D. HD2D, o. To HD2D było trochę czymś w tym Czy stylu. Czy 2D żeby... HD? No, no, no, tak, no, ten no. Octopath Travel. Tak, Travelle. dlatego że Później ta, ta perspektywa jest rozblurowana, nie? że zauważyliście, że ja mam takie wrażenie, że Szczególnie to widać w tych takich plenerowych nie, momentach, gdzie, gdzie jest ta większa przestrzeń, że ja mam takie wrażenie, że to wygląda, jakby to był świat filmowany małą kamerą z nad podłogi. Wiecie, że taki Ale to niestety impunik, tylko u ciebie się... na GeForce 40-60. Tak. Grałem na Steam Decku, więc. Czy na Steam Decku? Mały no. Nie, no fajnie, nie, ale, że, żartuję, fajnie. Kamera, ale nie że ta taka była Kamera się fajnie nie. rusza, są właśnie te wszystkie efekty, że z jednej strony to jest pixel art, a z drugiej strony masz właśnie to depth ta. of field, jakieś blumy. ta kamera czasem mhm. się bardzo fajnie obraca w bardzo sprytny sposób i nagle nie obserwujesz akcji z boku, tylko jakoś tam pod kątem czy coś, więc wizualnie to jest naprawdę, to jest taka fajna rzecz, którą można zagrać albo zobaczyć sobie na YouTubie filmiki, jak, jakie można jeszcze robić style wizualne w grach, których dotychczas nie było no no mi się A bardzo pan, ta gra, nie? gra spodobała, roku? nie no gra roku to, to pewnie nie, ale, ale myślę, że jedna z lepszych gier takich, zwłaszcza tych mniejszych moim zdaniem jakby w tym roku, natomiast czekaj co jeszcze chciałem powiedzieć, mnie jeszcze w ogóle bardzo zaciekawiła, wiesz, sama ta, ta fabuła generalnie, że no bo to, to jest ten punkt wyjścia, nie, że, że ta sztuczna, ja w ogóle na początku nie zajarzyłem tak do końca mhm. że ten, ten Warren w gruncie rzeczy to on chyba już tak nie bardzo jest ciepły. Jak, tym, z... jak w tym filmie Weapon no. chyba? Czy... No ale, w, ale w demie to jest w ogóle w, w pierwszym takim, yy, w tekście wytłumaczone. Wiecie o co? Tak. Że Rich jest w ciele Warrena, nie? I tak. to jest początek, to nie jest spore, bo to jest początek gry, nie? To tak, jest ale, to ale, ale ja byłem gry. przekonany, że ten Rich i Warren, że, że to jest trochę taka dynamika jak w cyberpunku, że w cyberpunku gracz tworzy swoją postać, a, a Johnny tak. Silverhand jakby zamieszkuje jest tą postać. Jakby. To To tworzy oczywiście, wiesz, w samym cyberpunku, to już wprowadza taką ciekawą dynamikę, powiedziałbym genderową, mhm. bo pojawia się takie pytanie, wiesz, ale o co chodzi, nie? Czy to jest Johnny Silverhand, czy to jest jakiś mój wewnętrzny głos, że w gruncie rzeczy ja to ktoś inny, nie? I, i wiesz... No, i... Goes in the shell. no oczywiście, wiesz. bo to są rzeczy, ale to, wiesz, to, to jasne, to możemy się teraz licytować, a w ogóle to jeszcze było w lotach 50 i tak dalej, nie? To nie o to chodzi, stary, tylko chodzi mi o to, że... A widziałeś Metropolis? Widziałem, ale tam tego nie było. W każdym razie, y, chociaż też był robot, który tam Właśnie. Kobieta zabijam, robot, nie? Dokładnie. Więc jakby No to jak w Terminatorze. <grystanie> no dokładnie, no. Miasto więc... Metropolis Sarah jest taki Terminator tylko wcześniej go zrobili. Dokładnie, więc, więc wydaje mi się, że to generalnie wiesz, znowu, ale to jest takie wiesz science fictionowe, cyberpunkowe, takie, no, no otwiera takie pytania, nie? O tą, o tą tożsamość własną. To mi się nie w... jakby poszukiwanie z własnej tożsamości tego bohatera, nie? Mhm. Mi się to skojarzyło też z filmem Upgrade z 2018 roku. To była taka Netflixowa produkcja też, gdzie no, koleś się tam wszczepia w siebie chip, i też z, z tą walką tu mi się skojarzyło, bo ci przeciwnicy często właśnie komentują, że wow, jak on walczy, to kim on w ogóle jest, że on tak walczy. A w tym upgrade też tak było, że ten chip walczył za, za tego człowieka. Jak nie widzieliście, to, to polecam, bo całkiem fajny film. Taki trochę indie, powiedzmy. Mm, nie widziałem, mm -hmm. no, to zobaczę. Fajny. fajny tak. Tak. Moon Knight. Moon Knight? Ja niestety z filmami mam problem, bo ja. Tylko, że Moon Knight nie jest cyberpunkowy. Tam jest generalnie coś takiego, że jest koleś, który po prostu ma. A to mówisz o pamięci, No właśnie, ten tak? Marvelowski, tak? Tak. tak. Mar o komiksie, Tak. Z Oscarem, Isaaciem. Tak. Znaczy był teraz film z Orskim Isaaciem, czy serial. Ja, ja, ja tylko znam Moon z, z, z komiksów Marvela. Ale czy ja wiem, wiem czy też, to on jest... Po miał zaniki pamięci i wtedy właśnie stawał się tym no tak, no tak Ten jak Batman. Batman też mu coś pokręciło z głową i w no to się przebierał. W... W... W... W... W... <śmiech> to jest nie, no ale to sam... Bruce Wayne pamięta, ale Bruce Wayne stare. zawsze był Bruce Wayne'em, jak nawet za tą maską. Nie? To, tak, że to nie było tak, że Bruce Wayne po prostu zamienia się w Batmana, nie. a później Batman zamienia się w, może w... Może Wayne, ale... Bruce Wayne'a. No, może nie zrozumiałeś. Może nie zrozumiałeś, bo on nie mówił, że jest Bruce Wayne'em. Mówi jak na... Batman. Mówi jak Batman, dokładnie. <śmiech> A w ogóle w tych nowych... No, no, to, to, się a, to... no dokładnie, w tych nowych Batmanach którzy się wszystko zmienia. No świr po prostu. Wiesz. No. Więc wiesz, więc no. to jest, to, jest to, to w sumie jest bardzo podobne. Tu z Huxley'em cwaniakowałeś, a nawet o Batmanie nie wiesz. No, no właśnie. Taka przykrywka. Bat, kreska, man. No co jeszcze jakieś słowo kończące, czy możemy przyjść do kolejnej gry? Moje słowo kończące jest takie, polecam zagrać, jeżeli masz Game Passa, to to jest no-brainer. Mhm. Ja w ogóle, wiesz, yy, w sensie, a jak masz w ogóle pisy Game Passa, to, to już w ogóle wstydź się, że nie zainstalowałeś. Albo nie zainstalowałaś. Bo to jest, wiesz, bo to, ja cały czas płacę za pisy Game Passa 47 złotych. No i powiem Ci szczerze, że to jest spoko, no. Ja płacę za TVP VOD, od wielu miesięcy nie wiem, czy obejrzałem cokolwiek. Jezu, ale te 12 zł, choć jest nie no tam ekstradycję oglądać, czy co? Nie, ale jakoś tak. Za to, że dają sport, który oglądam, czasami jakieś mecze są to. No ale to one to są to... za darmo przecież w VOD. No ja wiem, ale Nie ja myślisz, że nie To jest Patriotą. Damian jest sponsorem po prostu i tak. A ile to miesięcznie kosztuje? 12 tak. zł? 12 zł. To niż ale grę, tam są jakieś takie seriale, które zawsze chciałem obejrzeć, jakieś polskie, właśnie takie... Yy, zaczęło się od tego, że Jan chyba serce, chciałem obejrzeć... Daleko od rewizyła i no, śmiejecie się. Ostatnio yy, moja lepsza polskie połówka drogi. trafiła na jakieś rolki z, z, z filmów Barei. I jakie to są genialne rzeczy, wiecie. No to się nie starzeje nic. No, nie? To wiemy, ja to, zawsze to... mówiłem, że mój ulubiony serial to jest Alternatywy 4 i za każdym razem oglądam Alternatywy 4, a jestem starszy tym więcej dostrzegam, więcej rozumiem tego, jak... jak no, najlepszy jest oczywiście ten polityk, którego Gajus gra, to jest, to, jest, to jest... Nie to jest, no, ja, ja bym chyba nie powiedział najlepszą że najlepszy. Nie no, jest, wszystkie jest wiele świetnych... Pokoń. Nie no, no, no każda tak. jest genialna, ale uważam, że on jest najgenialniejszy. Ja nie, uwielbiam ja oczywiście Stanisława Anioła, gospodarza domu, ale... Niećka? Ale, ale, no... <laughs> Tak. I zapomina no, to był dobry, mieć, to tak? był dobry, dobry serio. Tak. No i tam było też science fiction. Nie chcę nic no, mówić. Było ale... science fiction, tam była było. kobieta robot, był android, oh, był ten e, inżynier, który, który już wiedział, że e, do czego można wykorzystać kobiety roboty i genialnie to. Już wiem, czemu ten serial nie da się go nigdzie obejrzeć. Nie, on nie wykorzystywał dostania w kolejkach <laughs> mięso. No tak. On mówi, że to jest Kobot. jakoś tak perlos. Kolej Kolej Kolejkobot 3000. Tak. No, tak. Ale lepsze, przepraszam, ja tutaj stałam. Przepraszam, ja tutaj stałem. <laughs> tą sztuczną inteligencję wy, wyrobiłem. Dało się łatwo Na samym końcu. Tak, tak, tak, tak. Nie, no to jest, ale zobaczcie. 40 lat. Już skończyła chyba alternatywy 4. bo to chyba było 8, też osiemdziesiąty Który to był rok? 83? trzeci? Nie wiem, to już tak mnie ten? nie pytaj, ja, ja nie wiem, nie pamiętam. Ale, ale chodzi mi o to, że oni już wtedy wiedzieli, to co my teraz dopiero. Hmm. Ja alternatyw nigdy nie oglądałem. Ja, ogląd, ja byłem team na przykład, hmm. zmiennicy. No, 83, zmiennicy tak, 83, tak samo. 83. Ale to nie Bareja chyba, nie? Zmiennicy. Nie, chyba nie, nie, raczej nie. Nie, zmiennicy Baryja chyba. Nie, nie, nie powiedziałem, nie wiem. Nie wiem. Ja to to czy... było dawno temu. No ale Zmiennicy, no wiadomo, no to wiesz, no, ale jakie to, takie tak. były te postępowe te seriale, nie? No, dokładnie. O, też, też coś ta... wiedzieli już Zachuła może w tamtych czasach, przepraszam. No Stanisław Bareja. Tak, Zmiennicy? Tak? No tak, tak. No, no, Scenariusz Stanisława Bareja, Jacek Janczarski. Dobra, dobra, masz rację. Ale reżyseria Stanisław Bareja. No, Zmiennicy to ja 15 tak, odcinków. Tak. No i w ogóle ten piękny, żółty... Fiat 125p. Mm. I intro. Błąd, Coś być musi do cholery za zakrętem. No. <głosy> no. Ale się po prostu. <głosy> Nie no, ja bym sobie kiedyś kupił taki samochód. <głosy> o, no tak. To jest zawsze dobry pomysł. Kupić dużego. Nie, że Amerykanie <głosy> czy tam którzy chcą Deloriana, a ja Fiat 125p. Mm. No, teraz to ja nie wiem, czy takie łatwe jest, to chociaż nie sprawdzałem, ale podejrzewam, że wkrótce one będą jeszcze droższe. Natomiast ja takim jeździłem ze dzieciaka. Ja też. Także ja wiesz. Też. No, no dobrze, Damianie, ja to ty ostatnio grałeś w tak, No, słuchajcie, Fiat 128 p jak macie ze 30 tysięcy, to kupicie. Albo więcej, na przykład 90. No, jak chcesz mieć na przykład, wiesz, elektryka. No to, no to robisz, Je to projekt. Się This is my project car, Fiat 125p. Kredens, no, on się tak, nazywał. To, u nas. to, to, to myślę, że dałoby się to, wiesz, jakoś tam przerobić. No pewnie. pewnie na gaz prędzej. <laughs> Popularniej trochę w Polsce na gaz. Na Ale gaz u ciebie to kupisz to ten, za 20 tysięcy. U ciebie to może i na prąd, no. faktycznie. Tak. No. no dobrze, to no, okej. Okay. Ja ostatnio... A, to taki mały disclaimer, że... Yy, że grę do recenzji otrzymałem od autorów w Games. To jest gra Mouse P.I. for Hire. Hmm. I zapewne widzieliście e, jakieś, jakieś zwiastuny, jakieś, że to jest ta gra, która oprawę wizualną ma opartą na, na te filmy animowane e, czarno-białe z lat dwudziestych, trzydziestych, tak? o ile się nie mylę. E, nie tylko Disney, ale generalnie chodzi o, tą, o ten sznyt taki, mm -hmm. I, I wiadomo, że mógłbym tutaj zacząć, zacząć te, tą recenzję od takich bardzo mądrych słów, które ktoś kiedyś powiedział, że, że ta grama ma klimat noir i imponującą oprawę audiowizualną nawiązującą do klasycznych kresówek, kreskówek Disneya. Czarno-biała grafika może odrzucać, ale jeśli się przełamiecie, może zachwycać. Ale generalnie... No, można powiedzieć, że jeśli widzieliście tę grę, to, to wiecie... Tak jest. Y, y, Czym jest, tak. Ale y, ja, mnie zaskoczyło, że ja byłem przekonany, że to jest prosta... Y, no to, I też, bierzcie pod uwagę to, że oczywiście tę grę dostałem za darmo, więc tak jakby mi zapłacili. Nie, twoja, opinia tej jest, tej jest, twoja opinia jest... Niewiążąca. Nie mówiąc niewiążąca. <laughs> za darmo, czyli tak jakby zapłacili. Ta. Ciekawe, podoba mi się. Tak, tak. Znaczy, wiadomo, że, że mogło wpłynąć na to, że na przykład na Samsona te zachwyty, jakie my to szczere wypowiedzieli, wynikało to, że sami zaśmy zapłacili i że graliśmy w nocy. Musimy sobie usprawiedliwić. Jeśli chodzi o Mouse to. PI for Hire, to, jest, to ja mam dopiero jakieś trzy godzinki. To są te pierwsze wrażenia. Generalnie można powiedzieć, ale już dosyć tak poznałem tę grę i Proszę przyznać, że na początku myślałem, że to będzie po prostu shooter. Zresztą ona się tak otwiera e, taką, taką sekwencją shooterową, która się e, kończy tam dramatyczną, lub mniej lub bardziej sceną. No i później jakby m, poznajemy, t, co się wydarzyło. A wcielamy się w postać Jacka Pepera, który jest prywatnym detektywem. E, głos mu udziela Troy Baker. I, i czyta naprawdę te teksty, które są w taki właśnie... E, Chandlerowski, nuarowski, nie wiem, Texmerfowski teksmerf, sposób, wiecie, taki, taki bardzo płaski. Tak jak Harrison czytał voice-overy do Blade Runnera, z których nie był dumny. I nie wiem, czy to jest założenie, które miało być, ale generalnie na początku nawet nie słyszy się tego troja Bakera tak bardzo, ale jak już wiesz, że jest Burke, to nie masz wątpliwości, nie? że to jest tak fajnie zrobione. Także, że, yy, mimo, że on czyta swoim głosem, to też nie jest tak, że yy, okej, okay, kolejny raz słyszymy Berkera w tym. I to, to jest ciekawe, że polska produkcja, bo to jest polskie studie, to jest gra robiona w całości po, przez Polaków. Yy, ma, ma taki ciekawy sznyt takich ciekawych yy, yy, aktorów w, w, głosowych zatrudnili, żeby, no tak. żeby to, ten to głos. Bajka. To branży, tak. No ale generalnie to jest tak, że właśnie to jest całkowicie. I dlatego klimat gra jest czarno-biała. Niestety <laughs> nie. Tak, ta, czarno-biała, jest w klunacie Klimat jest taki, że mamy w ogóle miasto, które się nazywa Ma Mausberg. Mamy prohibicję, ale ta prohibicja nie jest oczywiście alkoholowa, tylko to jest, chyba tam jest zabroniony ser. A wiecie, że to są myszy, mhm. więc jak po prostu ponieść wow. tym to po prostu tam jest cheese, cheese legi, zamiast bootlegów. No, tam jest mnóstwo takich smaczków. W ogóle, tak jak powiedziałem, no, głównym takim rdzeniem gry to jest bardzo kompetentny shooter, nie? Się strzela, on jest bardzo taki zręcznościowy. Na początku mamy tam podstawową broń i walkę wręcz, nie? Taki kopniak z, z buta jak w Diugnukem i, i, i tam walenie z pięści, ale mamy później rewolwer, później dostajemy pompkę, czyli shotgun, dostajemy y, jakąś taką wybielacz, to jest taka, taka spluwa, która jakby takim kwasem, znaczy białą farbą strzela. A wi wiadomo, te wszystkie postacie to są kreskówki, mhm. więc je pozbawiamy i tak nie mają koloru, jakby je wymazujemy, Fudy. więc jakby jakbyśmy je kwasem. Więc Tam jest dużo takiego fajnego, y, uroczego humoru, ale tam podwaliną tej gry to jest właśnie, to jest ta gra detektywistyczna. Mamy jakieś zadanie no, tam jest kilka wątków, nie? No, ale ten wątek, który teraz jestem, no, to my szukamy jakiegoś takiego Steve'a magika. Nie? Tam taka łąda, e, taka mała myszka e, daje nam zlecenie, że mamy go odnaleźć i to on był jakiś magikiem, który po prostu zniknął, wiecie, jak to magik, podczas występu i nie wiadomo, co się z nim stało. I my prowadzamy e, śledztwo i naprawdę te elementy fabularne, które są przeplatane właśnie tymi emocjami akcji, są bardzo... Taki ciekawy, fajne, Wiecie, ten klimat tych one-linerów, te teksty, świetnie napisane. To jest to jest creme de la creme tej gry, moim zdaniem. Nawet bardziej niż, niż, niż to strzelanie. Bo to strzelanie, tak jak powiedziałem, ono jest bardzo zależnościowe, opiera się na takich założeniach bardziej kłejkowskich Tam dostajemy pewne umiejętności, później, nie wiem, podwójny skok, dostajemy, nie wiem, możliwość rzucenia beczkami, jest, jest część znaczy to nie jest, że zniszczalne otoczenie, ale na przykład są jakieś zagadki środowiskowe, które polegają na tym, że musimy, nie wiem, zbić szybę gdzieś tam, się gdzieś przekraść albo rozwalić TNT dynamitem ścianę, ale generalnie sama gra jest właśnie takim, takim, taką strzelanką zęcznościową z przeciwnikami, z bosami które, które są zaskakująco wyzywające, nie, nie wyzywające, w sensie że dające wyzwanie. Że na początku było tak, że, że ci posłowie byli tacy prości. Ja no nie, no właściwie to możecie stanąć, nie, naprzeciwko i wyładować cały magazyn, tylko uniki jakieś podstawowe robić. Ale później pojawiają się, jest taki, halo, taki halo. robot, który... Halo? No właśnie. A nie no właśnie. Chyba, chyba to wywaliła. Zastanawiam się, że to ma moim łączu? Czy to kurde... Ale ja was słyszę. Ale ja was słyszę. No, Ale umilkłeś nagle. Gadać. Zamilkłeś nagle. Tak? Chyba, że zawału dostałeś i teraz się ocknąłeś. Nie, ale ja was pokory. słyszę. Ale no słyszycie tak, mnie, tak. Nie, no teraz... to nie, nie słyszymy Słyszy? cię. To, to Damian? Ja też Cię Damian nie słyszę w ogóle. Ja Cię nie słyszę. Możesz powtórzyć? Jajca. Ale nie, naprawdę Cię nie przez nie było słychać, tak? W, ale był w, taki moment, dzisiaj. że mnie nie słyszałem, okej. Okay. Tak, i ja myślałem, że po prostu może moje łącze tutaj, wiesz, niezbyt takie, chociaż to jest dość solidne łącze, ale, ale wydawało mi się, że wiesz, że może gdzieś... Ale ja nawet mi nie zerwało połączenia, bo normalnie mi zrywa połączenie, wiecie, no, jest, wiesz. jest ten. Co ja, mi dzisiaj raz tak. zerwało, jak, jak było, że musiałem dołączyć z powrotem, ale... Maciek, profesjonalista, nie, nie przerwał. No, ale ciało tera, ciało teraz już przerałeś. nie wiedziałem trochę, jaką macie tutaj, wiesz, modus operandi, jak nagle wszystko cichnie i ja też siedzę cicho, no co? Co się będę no, wyrywać przez szereg? Nie, tak to, cichni, to, dobra, tak że... nie, dlatego ja myślałem, że to tylko mnie wywaliło i tak się zastanawiam. <podzjalny> <fears> Zacząłem otwierać tutaj, wiesz, komórkę, bo na komórce mam. Ja tak się, się produkuję w ogóle, tej wymieszczam, jakieś Do Quake mówię. Nie, do że otoczenie zniszczalne trochę. Nie chodzi o to, że bardzo skillowe te barki z bossami wymagają właśnie takiego bardzo zależnościowego podejścia, nie, że tam są podwójne skoki, wymienię jakichś takich laserów. Ty a Maciek, ty grałeś w tą grę? Nie. nie grałem, kojarzyłem ze zwiastunów i do teraz nie byłem zainteresowany, ale coraz bardziej jestem, jeszcze patrząc, jak to właśnie tu sobie gameplay. To byłem, ja teraz ten, rzucę ten... bombę, bo ja oczywiście sobie kupiłem tą grę, Damian, bo ja, ja. Y, za cenę... Y... A ja ci proponowałem, że ja mógłbym nie kupić. Chciałem kupić swoją opinię. Nie, ja, ja, ja chcę mieć możliwość wypowiadania swoich opinii całkowicie niezależnie i bez żadnego cienia, wiesz, jednak wydaje mi się, to że... Są to są tylko twojsze. To są tylko mojsze i wiesz, to jest tak, jak rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że... No ale dobre, nieistotne, nieważne. W każdym razie, co nie, chciałem Nie, to dojdziemy powiedzieć... do tego. A ile już, a ile już pograłeś? Ile to, już zagrałeś? Pograłem... No bo płacząc za tym replaced, że już nie mam w co grać, to stwierdziłem, że, że kupię. Ym, a a przekonał mi, pograć. słuchaj... Ale wiecie, co mnie... przyda? przekonała mnie, słuchajcie, ta, a wiecie co, teraz a propos Samsona, tak... tak Już byś nie płakał za replay. Ja go zwróciłem, no. nie, po dwóch godzinach. No. I teraz, oni mi zwrócili hajs, to teraz mógłbym go znowu kupić. Mhm. Kolejne w dwie godziny. Pewnie safe jest. Kolejne dwie godziny, po oszukał nie ma... zwrot. Game go nienawidzi. System. Dokładniej nie, wiesz. mi się wydaje, że oni mają Oni mogą A... ci jakby dodać te, te, te... Ale może A, tam jest cross-safe to, to jakbyś nie. na Epic'u kupił A potem jeszcze na Nintendo tak, Kup na innym koncie, nowe konto na Steam'ie Skopuj sejwy do folderu na pewno się da No I później może tak. znowu kolejny konto sobie no, załóż i dobra. tak będzie. No tak, no czyli widzicie się to pierwsi. Sposób Ale co na darmowy. Mi... Tak się da przejść Wiedźmina, <grym> tylko, tylko będziesz go musiał 6 on na 120 kąt. To jest kolejny sposób, po sposobie Damiana na tani Game Pass, czyli jakieś zbieranie punktów w bingu. Ale oni mi to zablokowali, <grym> już nie mogę. No, bo to wiesz, oni siedzą w tym makenzie i mówią tak, hej, John, zobacz. Tu jest jeden, jeden kąt w tej Irlandii. Kolejna przyszła Asha Sharma i powiedziała, dlaczego ten Damian z Polski, z tego popularnego podcastu o grach, nie płaci Wszyscy nam za zazwyczaj Game zazwyczaj mają po 200 no, punktów, on ma 60 tysięcy. 60 tysięcy? Nigdy nie kupił Game Passa? A ile on kont zakładał? No i tam stary cię prześwietlili od góry do domu, wiesz? Co? On jeszcze na 360 gra? <śmiech> <śmiech> MS Pońcy tam wydajesz. Słuchajcie, ale wiecie, co mnie przekonało? Przekonało no to... mnie to, Aha. że obejr... że przeczytałem, już nie pamiętam, przeczytałem chyba gdzieś taką opinię, nie, nie wiem, czy to było na jakimś metakrytyku, czy, czy, czy, czy w komentarzach gdzieś mi wyskoczyła, że ktoś tam się strasznie pruł, że ta gra jest beznadziejna, bo jest czarno nie, I, dobra, I generalnie nie. strasznie narzekał, strasznie narzekał, że, y, że w dzisiejszych czasach... Może, ale w sumie da się to łatwo naprawić, bo może wprowadzą pacza, żeby chociaż dodać te pastelowe kolory... Ale ta gra Dobra. jest, co jest piękne w tej Dobra. grze? Ta gra idzie krok dalej. Ona też nie ma dźwięku. I Ten gracz nie wie, że w ustawieniach tej gry można nie tylko, nie tak. tylko, że nie masz koloru, możesz sobie pogorszyć obraz że on wygląda jak taka zużyta yy, Nie, no, celulogra. Yy, celu... Ale taki to, dobrze, pasek. że to powiedziałeś. To powiedziałeś Albo na to przykład dźwięk, dźwięk możesz sobie pogorszyć. <gorszy> tak, że możesz jak sobie dźwięk nie. pogorszyć, że masz normalny dźwięk, możesz mieć winyl, możesz mieć... A możesz unień, w ogóle e, wyłączyć głośniki. Woskowy. I telewizor. Możesz włączyć głośniki. Możesz w ogóle grać z zamkniętymi oczami. <gorszy> możesz w ogóle grać w ogóle na spacer. Ale old school, biorę w ciemno. Nie, ale tak szczerze mówiąc, to jest to, że ta gra... Ona gra tym, że tą oprawą i, i tego się nie... No, no, nie ale tak, słuchaj, że zaskoczyła mnie ta opinia, może, ale on może grał na deku. Ja trochę grałem na deku i na deku gra fenomenalnie działa, ale oczy się bardziej męczą właśnie ze względu na to, że nie ma tych kolorów. i gram się lepiej na dużym telewizorze, nie na dużym ekranie. Bo tam masz kolor. That same. nie Damian saturację w zawsze podkręcił tak... na Maxa i tam takie blady pastele się zaczęły no pojawiać. Ale to przepala mu się panel po prostu. Ale wiecie, ale nie, ale historia zna takie przypadki, że na przykład, nie wiem, tak mieliście chyba w Sin City albo w jakichś takich, że... Gra jest czarno-biała, albo film jest czarno białe, albo ten, ale jest jakiś kolor. Nie wiem, czerwień, mm -hmm. nie? gdzieś się przebija, nie? Nie, no tak. Ulubiony film e, e, e, yy, Lista Schindlera, Julesa, e, ma ten model. E, e, ale słuchaj, ja, ja powiem tak. Tam jest taki. E, czekaj, co chciałem powiedzieć teraz, właśnie o tym o tym początku, o tym, co powiedziałeś, że tam możesz wybrać. Sobie... Recenzja, kolor, w Nie, nie, ale ciekawaś. o tym, o tym co. Nie, ja wiem, do czego chcesz się odnieść. Powiedziałeś, że na początku. Pogorszenie tam... ekranu, cylinder, muzyka no ale ja to wiem, już nie musisz Zrzęcy tego tak chcesz, ja, Nie, ja, wiem, ja ci by... się pomóc, <śmiech> przypomnij się, że ale masz ale nie, po prostu. Nie, nie, ja chcę ci pomóc. Nie, nie, ja właśnie chcę do tego wrócić, ale mi nie. nie umożliwiasz tego. Więc zwierzam do tego, że y, na początku właśnie możesz możesz wybrać, bo to jest tak, tak jak mówisz, ale to jest tak bardziej opisowo zrobione, że filmy lat tam powiedzmy trzydziestych albo, że na starej płycie, win, tak jak mówisz, ten dźwięk, cylinder, jakaś płyta winelowa i tak dalej, więc to jest tak opisowo zrobione ja słuchaj, no tak, typ starego filmu, tak. Tak, ja tam zmieniłem w tych ustawieniach właśnie na takie bardzo stare, żeby to było takie mega, mega stare ze skreczami. Ale jak zacząłem grać, to zaczęło mnie wkurzać, że y, y, tam jest to rozmycie takie dość duże i, i generalnie to powoduje, że ta czcionka jest taka mniej wyraźna wtedy i tak dalej, więc chciałem to zmienić. I słuchaj, i szukałem naprawdę dobrą chwilę, bo tego już nie można zmienić, to znaczy można to zmienić. To, żeby jasne, to można to zmienić, tylko nie można wrócić, nie, nie jest to zrobione w takim presecie, który na początku zmieniasz. Czyli w takim presecie, gdzie ty się nie zastanawiasz, jak te suwaki będą zrobione, tylko wybierasz tam stary film, bardziej stary film, najbardziej stary film, nie? Tak, bo już nie pamiętam, jak się nazywały te systemy. Aha. I on ci wtedy te suwaki, yy, ostrości i tej pogorszenia jakości starego filmu automatycznie dostosowuje. A jak chcesz to zrobić później, jak już zaczniesz grać, to jedyne, co możesz zrobić to po prostu ręcznie weź w ustawienia graficzne i wtedy te dwa paski, rozmycie i poziom starego filmu odpowiednio sobie ustalić tak. do woli, i tak samo z dźwiękiem. Wejść do sekcji dźwięku i tam w tej sekcji dźwięku, no tam akurat już, już to jest normalnie, nie? Że, że no tam tak, już samo tak opisowo, bo tam opisano właśnie na przykład z tak. Tak, brązowego wosku. Ale słuchaj, ja się, tak, tak to teraz, żeby żebym ja teraz coś dodał, to ja się z tobą zgadzam. To znaczy, ta gra jest super napisana. Tak by te, te dialogi, te, te opisy, ja teraz nie przypomnę sobie tych szczegółów, ale one są po prostu zarąbiście napisane. Naprawdę z dużym jajem tak. i, i, i widać, że to nie stworzyło żadne, wiesz, AI, tylko to zostało zrobione przez przez realnych ludzi realnych twórców. Tak tak, tak, tak, tak. Ale mam jeden też tutaj znowu taką, a może to dodadzą. To no. powiedz o zarzutach, a ja powiem jeszcze parę takich nie, ciepłych. Nie, to, słów to, to nie jest za... Nie, ja też będę ciepłe słowa mówił, bo, bo mi się to podoba. Chociaż ja Aha. z tymi skillowymi walkami, z bossami, ja na razie miałem jednego bossa tą, tą, w tej operze, takiego na samym początku. To ja bym nie powiedział, że to jest to. Super, jest skillowy, nie, to jest właśnie prościutko. Nie. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. To, to jest później, bo tam jest w ogóle ta gra. Ma bardzo ciekawą konstrukcję, bo na początku jest no okay, no liniowa, to ja za, za... później za... jest taki hub, tak, jest no to taki ja hub że masz tą hubie, ulicę, tam, ulicę tak, tak. I, tak. tak i, ta, i to w ogóle ta ulica, ja wiem, że to jest takie porównanie, które może y, przyszło do głowy, tylko jeszcze nie wiem, trzem innym osobom na świecie, ale graliście w y, Wanderer Killing Moon, Texa Marfiego. Nie. I pamiętacie tą ulicę? Kojarzę, ale ja nie, nie, nie, nie, na której właśnie... nie, nie grałem, nie. No to... No ale pamiętacie, to też był taki hub. Bo to za Dla mnie to jest zajmowało. mniej więcej jeden do jednego. Że też mogliśmy chodzić właśnie z tego, z jego biura do, do baru. Tam też mogliśmy rozmawiać z nimi. Dla mnie to jest jakieś takie od, od, od, odbicie tego właśnie, co było w Andre Moon, Też historia nuła, tylko taka bardziej superpunkowa, science fiction. <laughs> ale generalnie chodzi o to, że tutaj też macie tą ulicę, macie te postacie z tymi, yy, wchodzicie w jakieś takie krótsze, dłuższe rozmowy, jest jakiś sklep, yy, w ogóle jakieś komiksy możemy kupować, jakieś paski, które też znajdujemy, ale generalnie to ta konstrukcja jest jedna, a później się okazuje, że my wsiadamy do tego samochodu i jedziemy po otwartej takiej mapie, Takim, yy, mm -hmm. i, i tam są zablokowane te, te miejsca, więc to no nie ta. jest tak, że mamy swobodę pełną, tylko po prostu jak jest, jest teraz dla fabuły istotne miejsce, to ono się odblokuje. Znika taki łańcuch z budynku i możemy tam jechać, ale ta mapa jest dosyć duża, więc to sugeruje, że w ogóle będzie bardzo dużo miejsc do, do odwiedzenia. Każde te miejsce ma jakiś taki ciekawy motyw i w ogóle w tym pierwszym śledztwie, my tam szukamy scenografa i tam mówią, że oni, nikt nie wie, jak on się nazywa, dlatego wszyscy do niego mówią stage designer, nie? I my znajdujemy tego stage designera, on jest, wiecie, związany, my do niego podchodzimy, my go, wiesz, bo on ma nam pomóc w śledztwie, on był jednym z ostatnich ludzi, który widział tego, tego zaginionego magika, no nie? I my go, no nie wiem, no dla mnie to było po prostu, mnie rozbiło. My go rozwiązujemy z tych sznurów i pierwsze, co mu dajemy, to mu dajemy z plaskacza. Bo bohater, i on to mówi, bohater mówi, że, że to jest standardowa procedura przed przesłuchaniem. No tak. I piocha z zaskoczenia jeszcze nikogo nie zabiła. I po prostu jak ja to przeczytałem, jak, jak go to znaczy usłyszałem, to mówię, no nie, no ten humor w tej grze jest kapitalny. On mnie po prostu już już wiedziałem, już mnie tak ustawił, że wszystkie te rozmowy, wiecie, te takie, wie, lnua, te takie teksty, no nie tych twardzieli, i to, że wszystko jest właśnie przez ten. Klimat tych, tych, tego, tego, tego myszogrodu, nie? Wiecie, tego takiego świata, który jest jakimś takim odbiciem yy, rzeczywistości tam lat 30. ale zrobiony właśnie przez, przez ten taki pryzmat kapitalna, kapitalna sprawa. I tam w ogóle, tak, zgadzam się, tak powiedziałeś już, kapitalny scenariusz, jak to mówię z angielskiego, excellent writing. Ja, ja bym nie ten wiedział, czy w czy ogóle... bo jeszcze nie wiem, czy scenariusz, wiesz, ja, ja grałem tam raptem nieco ponad godzinę, tam... natomiast bardziej to, mówię te, te takie ci... pojedyncze rzeczy, te dialogi, nie, które tam się pojawiają, nie? Tak, ale zdradzę ci, tam jest taka, taka scena, nie powiem w jakiej sytuacji, ale jest koleś, który mi, pomóż mi, pomocy, coś na ten. Jest koleś w klatce, my tą klatkę tam powiedzmy, że ściągamy i tak dalej, i wychodzi koleś, to jest oczywiście jakiś szczur, jakaś mysz, wiecie, z, te, z Zezem, i nazywa się Igor. A koleś do niego mówi, a nie Aigor? Nie, Igor. I ja mówię, nie no, to jest. Jak patrzysz na tą twarz, to mówię, no to jest Aigor z młodego, z, z Frank młodego Frankensteina. Frankensteina no. Mela Brooksa. I tych takich nawiązań w tym jest mnóstwo. To jest tak, Dlatego ja mówię, że to jest bardzo dobra gra dla kulturoznawcy, albo takiego kogoś, kto się może właśnie w, nie tylko że w kulturze, ale też w popkulturze właśnie świetnie obraca, bo tam jest tyle nawiązań, nie, nie tylko tych oczywistych, które wynikają właśnie z tej, z tej, z tej stylistyki, ale właśnie tych nawiązań do popkultury. I to jest moim zdaniem jeden z takich fajniejszych motywów. Jest w ogóle, są minigry, w ogóle no jest nie też nie wiem, czy. Nie, to chyba, Jest że gra mówisz... karciana. A to, to tego nie, nie. bo chyba że. Je, jest karcianka, po, po prostu podchodzimy. Zamku. Tak, nie, no to też. Otwieranie, zamku, się, otwieranie który zamków się odbywa ogonem. Jest, tak, ogonem. Ono później jest trudniejsze, bo się pojawiają na przykład kolcem, Kolce, nie? Tak, nie, więc tak, musisz iść tak. tą ścieżką, hmm. tak. Ale to jest tylko taki zapychasz. Moim zdaniem to otwieranie zamków nie jest ani zręcznościowo, ani, powiedzmy, logicznie. Wyczerpujące albo jakoś angażujące w jakiś sposób. Nie, to jest no taka tak, prosta. Tak, ale teraz, no nie wiem, jak już. Ja ale no ta gra nie, Karciana, nie mówię, o kurde, mówię, karcianka, nie wiesz, może taki gwint to będzie, nie? I generalnie jest tak, że w grze znajdujemy ukryte karty, znaczy jako znajczki, możemy karty kupować, ale sama gra jest, bo to jest taki ekwiwalent baseballa, taki ten. Ta pierwsza moja gra to była mega rozczarowująca, bo to był taki ekwiwalent trochę wojny, nie? czyli najprostszej gry karczanej, co możesz pięcioletnie dziecko nauczyć. I moim zdaniem ten potencjał w ogóle tam, tam nie został wykorzystany, aczkolwiek może to się zmieni, jak znajdę więcej mocniejszych kart i jakieś takie wejdą mechaniki, których na początku nie widać. Nie? Ale no, jest coś. W ogóle takich rzeczy małych tak jest... Bardzo dużo poupychanych. Mi się podoba to, że y, możemy tam znajdować właśnie te paski komiksów. I jak wejdziemy do, do, do, do menu, nie, to, to te paski, później, które są jak to w gazetach były, takie y, pojedyncze linie, nie tam, że tam kilku obrazków, one się później układają w całe strony. I tam jest fajny taki komik, który, się, który później możecie sobie od początku do końca przeczytać normalnie. Jak więc, moim zdaniem. To jest. Nie wiem już, a ile zapłaciłeś za ten grę? W... Ja kupiłem na PlayStation, to bo te... chciałem grać na Playaku i zapłaciłem 129 zł. No, czyli to jest bardzo dobra cena, moim zdaniem. Że jakbym, no, myślę, że to no, też to, był, ten też element, zapłaci, to... to był też element, który gdzieś mnie przekonał. No i wiecie, polska gra. Mhm. To wiesz, myślę, że na Ja na pewno wiem, jeszcze. To znaczy, ja to oczywiście dodatkowe... kupiłem z takim perwersyjnym zamiarem zdisowania ciebie. I się nie udało. Ale już od jakiegoś ale czasu doceń, jesteś mega ale do... pozytywny. Ale właśnie doceni. niektórzy nie... mówią, że jesteś toksycznie pozytywny. To chyba nie o mnie to było, tylko o tobie. Nie, o mnie było toksyczne, ale że ty jesteś pozytywny. Tu się już nie nie możemy dogadać. Natomiast wiesz, ja, ja muszę powiedzieć, że no mi się bardzo na razie podoba generalnie. wiesz, I, i jakby ja sobie będę tak. tylko no, po, po godzinie gry tam półtorej. No. Nie, nie, godzina że... to jest, to jest ma, malutko, ale już po trzech. No nie, no, ale już, już tam <głos> już odwiedziłem że dwie widział, miejscówki, wiesz. Teraz jestem w tym laboratorium. Tak. To pod koniec tego się... laboratorium powinny się spotkać właśnie Igora, no. Przez 3R, nie przez 4, przepraszam. A, już więcej chciałem powiedzieć, I... słuchaj, bo, bo ja też, nie wiem, czy pamiętacie tą grę Cupheads, mm -hmm. która jakby była zbudowana tak, na podobnym tak. pomyśle. Ona nie? była w kolorze. Była lepsza, to, bo miała kolory. No, była w kolorze, no to tak, dokładnie. Natomiast, słuchajcie, nie, jasne, tutaj mamy troszeczkę co innego, bo, bo w Cupheads... Cuphead to chyba chodźcie, było sumie... bez. S. A, no, Cuphead, okej. Okay. Tam. Sikuta, <głos> dokładnie, zawsze w serduszku. Ale do, do czego zmierzam? Tam, było, tam była pełna polska wersja językowa, łącznie z dubbingiem. I ja niestety ubolewam nad tym, że ta gra nie została spolszczona i jakby ja rozumiem, że tam jest Troy Baker i tak wysublimowany gust Damiana Palucha jest w stanie docenić tutaj to wszystko i tak dalej, ale ja osobiście mam... W głębokim poważaniu Troja Bejkera. Ja bym wolał, żeby to zrobili fajni polscy aktorzy, a wiemy, że dzisiaj Polacy potrafią robić bardzo fajne. Nie wiem, czy Więckiewicz, pewnie nie stać by było na te największe topowe gwiazdy, ale ja zmierzam do tego, że było wiele fajnych gier, które podkładali aktorzy o mniejszym kalicie, że, że nie, no ale to ty mówisz o takich, wiesz, o takich, którzy będą pewnie, chyba, że oni by to zrobili za paczkę fajek, nie? Ale yy, jakby zmierzam do tego, że nawet przecież, kurczę, pierwszego yy, Wiedźmina, nie? Po podkładał Jacek nie, nie. Jacek Rozenek? Dobrze mówiłeś, że on się. Jacek Rozenek. Najlepszy Wiedźmin. Yy, no i on przecież był kapitalny. Ja, ja zdecydowanie ja go bardzo, no. bardzo lubiłem, tego Wiedźmina. Nie, no Jacek Rozenek byłby pod... świetny akurat tutaj. I, ale Rozenek to podkła... wiesz, Ale Rozenek to podkładał, bo była jakieś tam podobieństwo tego tembru głosu do, do Żebrowskiego, Chociaż ja nie lubię że żebrowski jest taki kwadratowy, ale jako Johnny Silverhand dawał radę, więc jest okej. Okay. Przemek Corso też taki jest. Tak, wiesz, ja zmierzam do tego. Ja, ja zmierzam do tego, że jest naprawdę dużo takich mniej znanych aktorów, może bardziej teatralnych, może bardziej aktorów spoza tego mainstreamu, takiego grających w jakieś po, pomniejsze role w serialach, czy, czy w gorszych, lepszych, i tak dalej. A którzy też mogliby zrobić. I ja na przykład, ja bym chciał, wiesz, bo ja uważam, że potencjał jajca, jajcarskości tej gry jest tak fajny, że to dobry aktor to po prostu by się cieszył, że dostał takie dialogi, wiesz, do, do, do zagrania. Tak, to mogłaby być wiesz? taka, jak, jak pamiętacie Ace Ventura, ta polska wersja, albo te, te, te Lary. Lary chyba tam w ogóle świętej pamięci Jerzy Sztur podkładał, a chyba w Ace Ventura tego, tego Ace'a to chyba Cezary Pazura. Mhm. I znaczy, to też są nie, nie, nie, nie gry, nie które są pamiętam. mocno no, z, zanimowane, wie, wie, rysowane. Było. One jak tak, jeśli się wiesz, ale jak film animowany, a przez ten dubbing to one po prostu zyskują plus 10 do oceny. No tak, ale to wiesz, to cały czas mówisz naprawdę o takich topowych aktorach, nie? Z, z, z tej najdroższej półki cenowej. No nie? tak, ale. A ja zmierzam do tego, bo że Bo tutaj też masz topowego aktora. Troy Baker to nie jest. Okej, okay, Nie no, jasne. No no no to, North. to znaczy, że teoretycznie twórcy mogliby się pokusić, wiesz. No ale wiesz, ale nawet Troy Baker Można. to nie jest... Y... Tylko, że wiesz, no wiesz, tutaj to jednak chodzi, to, to, że to jest tak amerykański wiesz, klimat, nie wiesz, to, to jest to... Ja to rozumiem, ja to rozumiem, ja to rozumiem, ale moim zdaniem to by była super polska wersja językowa, jakby to, jakby to fajnie aktorzy zagrali, także... No to mam nadzieję, że się sprzeda i... Bo może i jak się sprzeda, właśnie, games. to może wtedy wiesz, na przykład jak się sprzeda Słuchajcie, w Polsce, to może... Juliusz, to może ma kilka wolnych wieczorów, może wam nagrać te dialogi <laughs> do, do tego... Ja mogę. W końcu zapłaciłem 129 zł za waszą grę. Ja mogę tak, kolory tak. dodać. Ja po kolory. Ale warto tekstury. było. <gryst> tak, dokładnie. Maciek no. jako, jako grafik, to tam. Do... <gryst> <gryst> tą saturację w prawo i, i była. A ja jem to się machnie, w tak, dwie godziny. Nie <gryst> się okazało, że wiesz, oni tak naprawdę. Wiecie, śmiałbym się, jakby to było tak, że oni stworzyli tę grę. W pełnym kolorze, w pełnym kolorze i faktycznie ten spacek saturacji dali w tak, defaultowo jest w opcjach ta, tak, że łatwiej nam było zrobić tę grę w kolorze bo było później odnieście, niż później na przykład dojść, jaki powinien tu być odcień szarości, albo coś takiego, nie, i to jest no bo ta gra jest znaczy, bardzo ciekawa, ona ja miesza takie... w sobie opcje graficzne, że ona jest ten świat jest dosyć prosty, no nie, wiecie I jest dużo elementów Trójwymiarowych, ale ci wszyscy ci są przeciwnicy sprajety? są bitmapowi. Tak, sprite jak za czasów yy, yy, dziłnuka właśnie. No, I jak to, za czasów To Duke nawiązanie ta, ta, właśnie, ja, ja że ten KOP z nogi tak, jest jak. Duke outlaws, Nuka, tak. Nie? tak, albo z autos, tak, dokładnie. Kapitano. No i w ogóle też motyw właśnie, że my jesteśmy ten detektywem, który musi wrócić do tego naszego biura i te wszystkie wskazówki, które zabraliśmy później na na tą yy, tablicę korkową. I nie ma tam interakcji żadnej takiej większej, tylko po prostu się wrzuca te, te, te, te, to, co znajdziemy i automatycznie jest zasugerowany kolejny jakby punkt, który musimy zrobić Znaczy, że ta gra jest właśnie taka współczesna, że ona prowadzi za rękę. Wiesz, ona ci nie zostawia. Ale to, wiesz, ja, wydaje mi się, że ja no to akurat nie wiem, no... Jego, nie no, ja jestem fanem sam prowadzenia fakt, za rękę. Ale mam, wiesz, sam fakt, że... Mam graczy, tyle lat, ile mam i No dokładnie, to już, już dzieci prowadzają co niedziela do kościoła. Ale stary, wiesz, <laughs> zmierzam do tego, <laughs> zmierzam do tego że, że to samo prowadzenie za rękę nie jest jakimś tam, moim zdaniem, wadą tak. czy nie wadą. To, to może być wada, nie. a niekoniecznie musi być wada. No. To może być zaleta. No ale to można powiedzieć, z że... już to jest z, dwóch, z, z dwóch pozytywnych zaskoczeń, no nie, bo tak jak mówię, Cieszę się, że zaczęłeś tą grać. Czyli w następnym odcinku prawdopodobnie wrócimy do, do tej gry i już będzie więcej niż tylko pierwsze wrażenia. Ale ja uważam, że to jest naprawdę godny polecenia tytuł. Ale ciebie zapytam, czy ciebie bardziej pozytywnie zaskoczyło Replaced, czy Mouse PI for Hire? Bo Replaced skończyłeś, więc to też jest nie do końca tak, nie, że. Nie, no to jest. Ja powiem inaczej. Moje spostrzeżenie jest takie, że naprawdę y, ciekawe gry powstają. I wcale to nie muszą być... Yy... Bo wiesz, bo wydaje mi się, że... I to klim... w Polsce. I to w Polsce, ale mówię ogólnie też i to na Białorusi, nie, ale tak. chociaż nie, bo mówisz, że replay też niby w Polsce, nie, że, że oni chyba tam... Oni w Polsce mieszkają. Bia Białorusini yy, twórcy, ale, tak. ale polacy. Yy, yy, natomiast, yy, yy, natomiast mi się wydaje, że wiesz, że naprawdę bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe gry powstają i yy, jasne, że Crimson Desert to jest zupełnie inna gra, bo to jest gra znowu z otwartym światem, gdzieś aspirująca do tego świata AAA-ów i tak dalej. Yy, yy, no ale właśnie ona jest jakby zupełnie inna, ale dużo jest takich właśnie małych... Ciekawych gier, wiesz, które, no właśnie, takie jak Replay's czy tak jak ta y, Mouse PI, y, wiesz, For Hire, że to są, wiesz, y, naprawdę. Że takie że można odnaleźć w tych grach coś, coś jednak innego. No wiesz, ja im jestem starszy, zupełnie szczerze wam mówię. Ja im jestem starszy, to mnie mi się nie chce już grać w kolejne Assassiny, czy w jakieś kolejne te Triple A, wiesz, jak ludzie teraz gdzieś mi mignęło, że Uncharted 5 zdaje się. Nie wiem, czy już ogłosili, czy że mają ogłosić jakieś tam plotki znowu gdzieś No Ale wyciekły. jeśli nie będzie się grało yy, Drake'em, to, to niech No tak, ale do wiesz, tego. jakby ja wiem, że to, są, że to były super gry i tak dalej, ale to jest taka dla mnie. Yy, jakby ja, ja doceniam dużo bardziej właśnie te gry jednak autorskie. Takie, a te gry nie były autorskie już w, w którymś momencie. Nie? To są po prostu duże, wielkie produkcje, wielkich studiów, tak jak nie wiem, Marvel czy, czy, czy, czy, czy innych wiesz mhm. takich, takich producentów. I, i tam, tam jest mało takich odważnych czy, czy innych decyzji. No wiesz, no ja myślę, że jakby w Sony ktoś przyszedł i powiedział zróbmy grę z czarno-białą. To do drugi dzień by już nie pracował w Sony, tylko by poszedł Nie, przepraszam się. A unfinished swan? No, zły. No właśnie, jak wymieniamy gry, których Will. nikt nie zna, no to, no to takie są efekty. Ale to ja mam. Ale była na PlayStation. Ja mam tak samo, że też jakby teraz jakby mój proces tego decyzyjny, czy jestem zainteresowany grą, czy nie, sprowadza się do tego, że patrzę na jakąś grę. I decyduje, mm -hmm. jest jakaś, powiedzmy, strzelanka, patrzę na to, ja już w taką grę grałem, chodzi ludzi strzela, w science fiction grałem, potem samochodówka, jedzie samochód i strzela rakietą, dobra, w takie też już grałem, więc nie jestem zainteresowany. ale na przykład wychodzi takie Fumes, które wygląda, bo jest też w pikselartowym takim 3D rozpikselowanym coś, mówię, o, w takie coś? Na przykład grałem, ale kiedyś, albo nie grałem. I jakby nawet ja zawsze byłem taki, że ta grafika mnie do, do gier przyciągała i, i wizualia i przez wiele lat, ale przez to też, że postęp w graficzny spowolnił przez ostatnie już wiele lat to też się trochę zmieniło, ale nawet właśnie jak wychodzą gry, które świetnie wyglądają, to moja pierwsza rzecz jest właśnie, to wygląda jak gry, jak już, ja już grałem w 20 takich gier i, i w ogóle nie jestem zainteresowany, nie? Ej, ale poczekaj, teraz powiedziałeś to Fumes, ja sobie to wklikałem, to jest takie Destruction Derby? To jest bardziej ten, yy, yy, no, bla, yy, Boże, ten na PlayStation takie były, Twisted, Twisted Meta. Metale, przy czym to jest tak naprawdę niestety, ja się to trochę zawiodłem, bo to jest wsz, w, wczesny dostęp i i ta gra ma bardzo mało ciekawej jakby zawartości A. na razie i jest bardzo powtarzalna. I tam są po prostu fale wrogów, można generalnie powiedzieć. Niby są jakieś Ale to się gra... no. wiesz, mówisz To, to bo... trochę wygląda jak Auto Azult. takie MMO z samochodami kiedyś, takie stare. Tak, ja miałem kolekcjonerską wersję Auto Azult, jak, jak jesteśmy przy bo, MMO, tak. bo, ja, bo ja wtedy, ja pamiętam, że wtedy... Pierwszy słyszę że... o No bo ona dość szybko potem upadła, nie? natomiast y, ja pamiętam, że w Auto to było... twórców Guild Wars chyba, nie? Tak, ta, znaczy nie od, nie wiem czy od twórców, ale na pewno od tego samego wydawcy. Ale od, od wydawcy. Soft, ja. NC Aha, a, y tak. I... I wydaje mi się, że NC-Soft też za line, Lineage, tak? odpowiadało. I ja pamiętam, że grałem też w Lineage 2, jak mi się podobały te, te postacie, no, jak one biegały po... w taki animowy sposób. Myślę, też, że połowa to, sobie to, Polaków, przebiegać. którzy grali w MMO, to poza Tibią, to właśnie w Lineage'a dwójkę gry. Mm, ale ja już grałem, wiesz, ja już grałem na to. 2 jeszcze. Ja grałem, na takim, Metin 2. ja grałem na takim etapie, wiesz, już późniejszym, gdzie, gdzie tak naprawdę już większość tej społeczności. No dobra, nie chcę tak powiedzieć, że większej tej społeczności, ale generalnie wszedł World of Warcraft, nie? I on zaczął generalnie zamiatać. No, jak ktoś kogo było stać na abonament, nie? to grał World of Warcraft, tak. a jak ktoś chciał za dokładnie. darmo, to grał. To... Tak. Tak. Nie, tam też był abonament chyba do te, do. Tak, ale powstały bardzo szybko te szardy, czyli tam prywatne serwery i można było No, grać z tak, tam no, WoWa też grali na pewno. Ale do World of Warcraft też. Tak, też było mnóstwo, było mnóstwo prywatnych, było mnóstwo prywatnych serwerów, Prywatnych tak, w cudzysłowie. No, tak, tak jak mówisz dokładnie, no, to nie było legalne, nie, ale ale ale ta, ale tak grali. No, jakby mnie to, na, na tych prywatnych to mnie nigdy nie interesowało. Natomiast ja pamiętam, że wiesz, że yy, ja właśnie miałem taki etap, że wiesz, że sprawdzałem różne MMO, nie? Mm -hmm. I, I potem Ion wyszedł, ale ten Ion mnie już w ogóle nie wciągnął. To, to było dla mnie coś takiego, wiesz... Chociaż, kurczę, teraz Był się moment taki moment, że taki mój znajomy że, dość długo że... w to grał, nie? Był taki moment, że w ogóle te, te MMO to wychodziły jak grzyby mm -hmm. po deszczu, bo każdy chciał powtórzyć yy, sukces te... World of Warcraft. Tak. Mimo, że przed World of Warcraft było dużo mniejszych gier, to się utrzymało chyba, nie wiem, Everquest pewnie do tej pory funkcjonuje. Nie wiem, Dużo jest takich gier, które, mm. które zapomnieliśmy, że istnieją, ale pewnie Star Wars Galaxy albo, albo jakiś Star Trek Online, że one nadal gdzieś tam Jak są. Nie pewnie gdzieś. Ale się w ogóle nie, nie mówi. One w, zupełnie wypadły z, z, z konwersacji i gdzieś są jakieś takie duże tytuły, nie wiem, Final Fantasy... Ten online chyba, to jest 14, tak? Online, nie. Ale to no, Final faza 14 tu. jest akurat, wiesz, bo ja ostatnio, jakby też wracałem jakiś czas temu do tych różnych MMOsów, no to, to wydaje mi się, że akurat Final faza 14 w ciągu ostatnich lat zanotował dość duży wzrost generalnie, właśnie ze względu na to, że, no właśnie, że tam no jest no. bardzo ciekawa fabuła, bardzo fajnie poprowadzona, tak bardzo single playerowo i, i, i ten, ale ja ja nie, ja, ja się tam nie, nie próbowałem nawet. Mhm. Także już do tego wracać. Mhm. No to co, to, to, to zamykamy y, na ten moment Mouse P.I. for Hire Ale właśnie jeszcze Ci yy, powiem, a propos Mouse P.I. of Hire y, to tak sobie tak. myślę, że to jest właśnie y, że to jest właśnie, wiesz, tak y, no bo miałem do wyboru Mangarda. Miałem do wyboru, zagrać teraz w Pragmatę kupić Pragmatę, albo zagrać w Mouse P.I. for Hire No i właśnie z tych, ja wiem, że pewnie zagram w którymś momencie w Pragmatę i pewnie Pragmata będzie grą, która nie wiem, może mi się nawet spodoba ale z dwojga złego y, wybrałem jednak y, grę, która no, pewnie gdzieś bliżej jest moich y, jakiś tam zainteresowań, nie? Jakby Pragmata znowu znaczy ja duża już gra to, że wielkiego wydawcy. Zamówiłem na Amazonie i jeszcze mi nie wysłali, Aha. bo oni wysyłają dopiero po premierze i to jest w ogóle bez sensu, no, nie? no, no to masz no nauczkę, to coś, żeby nie co zamawiać coś... na Amazonie, tylko w polskim No tak, bo za tą samą cenę tyłowo. mogłem kupić w sklepie z zabawkami tutaj. Hmm. No. Ale dobrze, bo Są w tej... Mogę właśnie tak jak ty, Juszu. No. A co jeszcze ostatnio graliście, chłopaki? Zanim przejdziemy do, do tych planszówek... Ja i, I jeszcze w coś grałem, a to, e. to mogę wam powiedzieć. To mów. Nie. No. Ale ten mnie ciekawi, kurde, ten Films, no, a to może że takie beznadziejne, a to jest tylko wyszło na Steama? <grym> chyba tak, chyba tak. To, to wcześniej miało demo, gdzieś to demo wypłynęło na jakimś tam Steam i później... Jest demo, słuchaj, jakiś... a, a to nie Polacy robią? Tak, to jest polska gra. Tam, tam w ogóle... Tam no nie, jest, no to jak polska gra, jeszcze Polska. <grym> tam, masz, tam masz samochody kupujemy. typu Żuk albo nie, no, Mały Zjad, no, albo kupujesz. coś, I tylko po angielsku tam w śmieszny sposób przetłumaczone. No jest taka z jajem, jest fajna, ma, ma potencjał, ma fajną urokową muzykę, ma I bardzo fajną fizykę maruszkę. i tak dalej. Tylko niestety, jak już wyszedł ten relax access to się okazało, że tam masz trzy misje na krzyż w stylu wyścig, eskorta, karawanu te karawany, znaczy w sensie konwoju, o! I, mhm. i falę wrogów po prostu. Pokonaj falę wrogów, na końcu jest wielki Ale wiesz, to, ten... to nie jest... Znaczy, ja nie wiem, ja to, może to jest wada w sumie, jak, jak to mówić, nie, ale ja próbując już, bo już, ja już kupuję oczami tą grę, nie? no ja tak I, samo zrobiłem i wiesz, i, i jakby zaczynam jakby zwalczać wszelkie przeszkody, które rzucasz mi pod nogi i jakby je Log bagatelizować żeby i ten, po prostu tak. <laughs> dokładnie, żeby w Głos sposób inwestycyjny ją zadusić. zakupić dokładnie, trzeba to zrobić to wiesz, to ja, ja sobie przypominam w liceum, ja się zagrywałem w distraction Derby chyba to była jeszcze pierwsza część Destruction Derby i tam, słuchaj, moim ulubionym i w zasadzie jedynym trybem, i to się zbiegło z premierą płytę, płyty Metaliki yy, chyba to się nazywało, już nie wiem czy Load, czy Reload, chyba Load była pierwsza, wydaje mi się, i pamiętam, że ja sobie tą płytę zapodawałem, wiesz, do odtwarzacza jeszcze w ogóle poza kąpem na słuchawki i cały czas grałem w tym trybie areny w Destruction Derby, po prostu z tymi potami, żeby zostać jednym samochodem na, wiesz, na tej ten, i to mi zupełnie nie przeszkadzało i ten jeden ten super! Ja nie potrzebuję nic no, więcej. A grałeś, ja w, ogóle bym rozczarowany. grałeś w request? No. Reque... Grałem w Rekwes. No to nie, dla mnie Rekwest jest, jest takim najlepszym, nowoczesnym Destruction derby, bo ma świetną fizykę no i takie zwykłe wyścigi, no bo film to jest arkadówka i, i tam się strzela, nie? Tam model jazdy to jest powiedzmy tak arkadowy, że w ogóle nawet nie wiem, czy to nazwać modelem jazdy, bo tam po prostu wciskasz i, i jedziesz i to jest A, takie rozumiem. skaczące ten... No Rekwest miał fizykę wydaje mi się Request, taką, tak dużo bardziej Tak, to miał fizykę e, i rozwalanie samochodów. No więc słyszy... A nie ma jakiejś drugiej części tego Requestu? Teraz jest gra? też, w RL Access robią i jakieś tam wydają updatey i coś tam, więc powstaje, robi się. No właśnie, to, to jest... tylko, bo ja teraz sobie pamiętam, że ja wiesz, w Requesta grałem przy okazji mojej wspaniałej przygody z Xboxem Series X po premierze, gdzie nie było żadnych gier i trzeba było grać w to, co było. I wydaje mi się, że to było gdzieś w Game Passie, albo jakieś demo, ja to sprawdzałem, no ale wiesz, na Xboxie Series X nic nie smakowało po prostu. O. No, takie to były takie czasy, nie? Teraz oczywiście już bardziej z sentymentem o tym myślę i tak źle nie było, ale wiesz. Także, ale wróciłbym. Wydaje mi się, że ten Request to może być w jakimś, w jakimś, kurczę, albo w Game Passie może jest cały czas, zaraz sobie zobaczę, albo w, może w PSP. -sie. Ale on nawet cenę trzyma, bo tu widzę, że 125 zł, a to już przecież 8 Steamie, lat temu no. wyszło. Ale no. Rekwest był super, no. jakby, jakby gra kompletna. Ona miała fenomenalny no, to model jazdy, destrukcję, bardzo fajne AI, bardzo dużo samochodów na torze, więc właśnie te wszystkie kraksy tam siedziały tak w organiczny, fajny sposób. Ja się zagrywałem, pamiętam, bardzo długo. Nie no, słuchaj, jest w Game Passie Rekwest. A, no to, to kurczę no. To... Z, z tej swojej kategorii to chyba najfajniejszy tytuł. Dobra, to, to chyba sobie wrócę do Rekwesta. Yy, a w coś jeszcze graliście? No to ty Poza? miałeś coś opowiadać. A, ja miałem, ale myślałem, że jeszcze chcecie coś... coś ja to w jeszcze, nic, ja to nie dy, mam dy, czasu. Ja się dzieckiem opiekuję. Koszmar. Ale rozumiem, że... Wiekowo... Ale swoim. Wiekowo bardzo młodrze. Tak, jeszcze, jeszcze nie ma roku, więc jakby A, ja mam to, co robić zamiast tak. grać w gry. To jest tak, to jest ten. No. Potem, wiesz już, e, moja córa ma już 10 lat, jak ten czas leci, stary to już wiesz. No. Już jakby ona w, już nie jest taka. Znaczy, wiesz, ta, ja dokładnie. Pisze. Pierwsze piwo, ostatnią. <laughs> nie, to jeszcze nie te klimaty. Daman wy, Damian wytniesz. Yy, druga. Ja, nie słuchajcie, słuchajcie, ja to na... Tak, to jest pierwszy odcinek, który pójdzie bez montażu. Nie Nawet wierzę ta stało. przerwa. Wszystko pójdzie. O, ta przerwa no, będzie ta dobra, przerwa. bo się będą słuchacze, zostaną się z pół minuty, co Ty jest kurde, nie? Halo. Słuchaj, ja myślę, yy, powiem tak... Yy, no bo była, y, oczywiście zrobiłem ten materiał o Forzie Horizon i ktoś mi tam podrzucił taką myśl, że tam nie ma tych motorów, nie? Ja się zafiksowałem, że nie będzie tych motorów włoża, więc największa wada tej że nie będzie motorów i to jest w ogóle dramat. I zacząłem. ale no i już coś, coś łatwo się w, w, bardzo w, w nie nie będzie motorów, o których nikt łatwo, nie mówił, nikt nie obiecywał. Łatwo. Deweloper w ogóle nie wspominał. Nie? No, i słuchajcie, ale ja słuchajcie, do tego stopnia się zafiksowałem na tych motorach, że ja byłem przekonany, że w którym, którejś force były. Motor... Motory chyba dodali ha, na się, w Drive Clubie, był. w paczu jakimś, nie? A ja tego Drive Cluba chcę zagrać, szukam, tylko kurczę, boję się kupić taką używkę, bo po 30 zł można kupić na Allegro, ale tam pokazują zdjęcie, tak jak na zdjęciach. I jest tak, pudełko z przodu, pudełko z tyłu i płyta, ale tylko z tej strony z To Jest po pogryziona ja i, i zapluta. Wiem, jak... no, więc właśnie, ja nie wiem jak ona wygląda. Natomiast ja, słuchajcie, się zafiksowałem na tych motorach i już jakiś czas temu chodziła mi po głowie taka gra... Mm, Raid. Mm. Yy, I ta gra ride to jest właśnie gra o motorach. Ride tam bodajże piątka, teraz szóstka wyszła. Już po polsku, RIDE. I Dobra, ride. I słuchajcie, i, i były takie, szczególnie były takie filmiki, które pokazywały, jak ona super realistycznie wygląda. Ona jest w ogóle na Unreal Engine 5. I ja, słuchajcie, yy, a jakby przekonało mnie to, że to zrobiło studio Milestone, nie? Mm -hmm. Czyli ci, którzy zrobili Screamera i generalnie oni w ogóle... Ten screamer to nie jest jakiś tam wypadek przy pracy, bo oni zrobili mnóstwo właśnie takich ścigałek, yy, w, głównie motorowych, paradoksalnie. nie? Yy, bo tam jeszcze jakieś serie MotoGP, jakieś tam dla innych wydawców robili, wiesz, yy, tego typu gry, jakieś tam o Monster trackach, coś zrobili. I tak dalej. No więc kupiłem tego Rajda 6, słuchajcie, i tak się boleśnie na początku odbiłem, ale, ale to tak się boleśnie odbił, chciałem jechać jak prawdziwy motocyklista z kamerą, z kasku. Wiecie, przejść na tym motorze, i po prostu nie byłem w stanie nic. Zawsze ostatnie miejsce. Model arkadowy, 50% poziom trudności tych, tych gości. Masakra. Ale zacząłem odkrywać powoli, yy, że można grać lepiej, także. Ja mam w ogóle problem z grami, z grami motocyklowymi, takimi realistycznymi, wiadomo, no, tam no, Motoracer czy coś, no to się grało i było fajnie, ale to wszystkie właśnie, ja w jakiegoś rajda grałem kiedyś i też jakby y, wydaje mi się, że jakby gry samochodowe lepiej oddają uczucie jazdy samochodem niż gry motocyklowe jazdy motocyklem. Jakby tym motocyklem trzeba tak spowolnić i tak powoli te zakręty brać, że ci się wydaje, że zaraz staniesz i się przewrócisz na to kolano. I jakby, nie wiem, no, jeździ, samochodem jeżdżę długo, motocyklem jeździłem tylko parę miesięcy, taką 125, więc taką pyrtawką tylko, no ale powiedzmy, że no, siedziałem na motocyklu i coś tam się turlałem. I, nie, ja nigdy i, i samochod... ja, gry samochodowe bardzo dobrze oddają uczucie jazdy samochodem, a te motocyklowe zupełnie inaczej bo jednak jak się jedzie na motocyklu to naprawdę czujesz, że Siedzisz na silniku z kołami, jesteś goły, nic wokół ciebie nie ma, tą prędkość odczuwasz o wiele bardziej, te wszystkie wibracje odczuwasz o wiele bardziej, a w samochodzie to jesteś zamknięty w puszce, siedzisz na kanapie, masz przycisk od gazu i kółkiem skręcasz, i tak naprawdę to jest bardzo podobne do jazdy, jak siedzisz na kanapie w domu przed telewizorem, a motocykl ma tak inne zupełnie wrażenia, że jak gram w grę motocyklową, to. W ogóle nie mam tej takiej wczuwy, więc jakieś tam takie motokrosy czasem, jakieś tam MX versus ATV jak się grało czy coś, no to ok, ale jak właśnie widzę takie jakieś tam, chciałem zagrać w to Mang's TT, gdzie na wyspie Man się ścigają na tych drogach jakby prawdziwych hmm. ścigaczami. No i za cholera tam nie potrafię jeździć. Nie jest prosta, no to dzida, to tnę, a potem nagle zakręt to zawsze jest gleba, bo to co myślę, jeszcze mam bardziej zwolnić? Jeszcze mam bardziej zwolnić, że zaraz, zaraz się zatrzymam. Więc to jest mój ból, że nie, nie, nie. lubię te gry oglądać i ten ride też kojarzy, że on fenomenalnie wygląda, ale jakby granie w to kompletnie mi nie sprawia radości żadnej. No ja słuchaj, właśnie zacząłem, no bo jak to ja, wiesz, za, za, zacząłem się y, uczyć tego, tego gameplayu i i ta gra jest bardzo słaba w ogóle w uczeniu gameplayu generalnie, wiesz, dla, dla, takiego, dla takiej osoby kompletnie przychodzącej ze świata samochodówek i ja nigdy nawet na motorze chyba nie siedziałem nawet, także wiesz, także, ale mam wrażenie, że ta prędkość jest fajnie oddana w tej grze, że jest takie poczucie, wiesz, takiego, takiego szaleńczego pędu gdzieś tam do przodu, więc to mi się akurat bardzo podoba yy, yy, dla mnie i mam wrażenie, wiesz, tylko, yy, bo tutaj jeszcze dochodzi, nawet w tym trybie arkodowym, że masz ten hamulec tylny. Nie? Że masz ten, mhm. który normalnie, powiedzmy, w samochodzie, to byłby obsługiwany tym klawiszem X na padzie, na plejaku no to jest, wiesz, to jest po prostu jakby hamulec ręczny, mhm. nie? W, w, nie, w niektórych grach jest, jest pod nim zmapowany. I, I tutaj jest tak, że rzeczywiście, jak zaczynasz to mniej więcej ogarniać i kładziesz ten motor, tylko znowu musiałem wyłączyć niestety tą kamerę z kasku, bo ta kamera z kasku jest dla mnie kompletnie, nie... znaczy ona jest super, ale ona jest dla, dla osoby, która wiesz, dopiero się uczy tego wszystkiego, nie ma żadnych automatyzmów, nie ma żadnych tych, wiesz, bo ja, ja dla odreagowania natychmiast zainstalowałem grand i po prostu wróciłem. Tam kamera sztywniutko, troszeczkę. nieruchoma, wszystko tak. to... Ale słuchaj, ja i tak gram w Gran Turismo z kabiny, wiesz, bo, bo ja nie lubię, akurat w Gran Turismo uważam, że kabiny, ta kamera z tyłu, która podąża za, wiesz, za, za samochodem jest, jest jakaś zbyt sztywna. No ja nie, też właśnie dokładnie, zbyt też nie lubię Gran Turismo. No, i, bardzo jej nie lubię, tak, ona tam, tam nie ma, ale, ale same Gran Turismo jest super, nie to najnowsze generalnie, ja tam, wiesz, wybiłem z jakichś 70 godzin na razie. A jeszcze a propos I, wiesz, kamery w rajdzie, to jak ktoś no. nie wie albo nie widział, to nie jest taka kamera po prostu, że z kasku, tylko, że ten jakby kierowca, motocyklista, on cały czas rusza tu więc jak my, jak my bierzemy zakręt, to ta kamera się przesuwa nad manetkę. I, i zgadza się. buja i się cały czas i rusza, więc jakby trudniej jest, o wiele bardziej trudniej sterować, niż tak. kamerą powiedzmy tak. z, z wnętrza samochodów w samochodówce. To jest, to jest zupełnie innego. Aczkolwiek, y, ja powiem ci, że ja... Y, Miałem taki romans w grach samochodowych wieki, wieki temu, w latach 90., pod koniec lat 90., pamiętam się, zagrywałem w taką gierkę o Formule 1 i, i wtedy się de facto, ja tam normalnie robiłem wyścigi po 70 okrążeń i po prostu siedziałem całe popołudnie i grałem. I wiesz, i, i pamiętam, że tam to była pierwsza gra, taka wyścigowa, w której rzeczywiście ta kamera jakby podążała w naturalny sposób za torem. Czyli jak dojeżdżasz, do, wiesz, bo jak jedziesz samochodem, to rzadko kiedy się patrzysz sztywno na wprost. Nie? Szczególnie jak, na zakręcie. prawdziwy samochód. Szczególnie na zakręcie. Więc zawsze zawsze generalnie ten jakiś ruch głową robisz i jakoś tam starasz się zobaczyć, co tam jest dalej. Nie? I to była pierwsza gra, która właśnie jakby... Imito... znaczy dla mnie pierwsza gra, która imitowała ten, wiesz, ten, ten element, nie? W, w tym... I mi się to bardzo podobało. Ja później generalnie, później to zostało wprowadzone do gier, bo mi się wydaje, że nawet dzisiaj w Gran Turismo jakiś minimalny ruch tej kamery nawet ze środka jest. Nie pamiętam w tej chwili, ja tak organoleptycznie próbuję sobie jakoś tam przypomnieć. I wiesz, i, i to mi się zawsze bardzo podobało i to mi się podoba generalnie w rajdzie, że ta kamera tak podąża. Tylko chodzi o to, że jak wiesz, ty, ty nawet nie, nie masz takiego bo w samochodzie to ty wiesz mniej więcej, jak ten samochód, jeżeli powiedzmy ogarniasz prawa fizyki, jeździłeś prawdziwym samochodem i generalnie ogarniasz model jazdy w Gran Turismo, no to jesteś w stanie przewidzieć, czy wiesz mniej więcej, jak ten samochód się będzie zachowywał w stosunku, prędkość versus trasa versus tam wszystko, co się dzieje dookoła, nie? Mm. A tutaj ja po prostu tego do końca nie wiem, nie? Ja też nie wiem, wiesz, ja się tego uczę, ale jak przyłączyłem na tą kamerę za motocyklu, to jest już troszeczkę inaczej, nie? I Natomiast wada, oczywiście, to powiem o wadzie. Już muszę teraz niestety wejść w buty Dachmana i skrytykować RAID 6. To jest, słuchaj, bo, bo to jest taka wyścigałka, taka w której masz wszystko o tych motorach, nie? W sensie, oczywiście to są zamknięte trasy. Wydaje mi się, że tylko jeszcze tego nie odblokowałem. Są tam chyba takie odcinki, powiedzmy coś, ale odcinki specjalne ale generalnie to są zamknięte trasy i jeździsz, wiesz w, w, po, po takim zamkniętym torze natomiast część tych wyścigów to są takie wyścigi powiedzmy quasi crossowe nie? I, czyli to nie jest jakieś tam MotoGP, że taka powiedzmy formuła 1 w motocyklach, tylko to jest generalnie różne rodzaje, nawet są swoje motocykle turystyczne i tymi turystycznymi motocyklami wiesz, tymi takimi wielkimi, gdzie, gdzie ludzie robią tam tysiące kilometrów jeżdżą po całym świecie, nie? to tutaj robisz, wiesz, masz, masz jakby wyścig z nimi yy, i tam jest yy, i między innymi są też krosowe. I ta jedyna różnica w tych crossowych jest taka, że po prostu jest inna tekstura na podłożu. Nie ma dosłownie Bezu, to żadnej wertykalności, wiesz, ta, ta, ta wertykalność jest jakaś totalnie minimalna. Nie? Nie ma czy... Wiesz, a jak sobie włączysz zawody crossowe, ja pewnie to mi się też zawsze mega podobało, że tam, kurczę, wiesz, te motory skaczą do góry, tu, wiesz, to zawieszenie chodzi, nie? że to jest zupełnie jakby inna, inna bajka. Nie? Ja generalnie w ogóle nie jestem motorowy, nie? Ale, ale, ale chciałem zagrać w tego RAID, RAID 6, więc, więc sobie kupiłem. No to tyle, już koniec, bo już dachman zasnął. <grystanie> nie, nie, słucham z, z takim właśnie tutaj zaciekawieniem i już kupiłem na Amazonie swój pierwszy motocykl. Okej. Okay. W, w co jeszcze grajcie? Czy przechodzimy do końcika gier planszowych? Ja już chyba w nic. No to planszówki. Słucham, <grystanie> ja, masz już 2 dwie godziny 40 minut. To jest okej okay dla was? Tu. nie no to dobra, to planszówki dam za tydzień no bo to ja nie wiem jak Maciek bo Maciek nie... kącik komiksowy będzie za tydzień i kącik I anime i będzie kącik, e, kącik tak, anime końcu, animacji no i kącik szkolnej za ten farbowanie zbroi a kurde nie czekają. zmieśliliśmy to chciałem powiedzieć, że grillowane mięso uwielbiam, ale więcej o tym w następnym odcinku a hashtag w tym odcinku to będzie hashtag Hashtag Hashtag Ale przez tak, jak nie. tak nie, nie, nie, to musi hashtag. być coś, co musi nawiązywać do tego mm. Yy. Mm. Orson Orson? Orson Tak jak Welles? Corson Tak Corson brzmi jak planeta z Albo związanym. coś z motocyklami To nie to Słuchajcie Motor To musi być przemyślany hashtag Wiecie Motor. ale motor. przez uzwykłe. u zwykłe u... u otwarte tak u... U otwarte. motor przez u otwarte aż tak motor no, yy, panowie bardzo wam dziękuję wyjątkowo uroczo wspomniany wieczór Eee, tutaj dziękujemy dziękuję Oj ma weź, Maćkowi, Damian. że znasz. Nie kokiety już na koniec. <głos> dzięki, dzięki za zaproszenie. Dzięki Juliuszowi. Dzięki również. E, pierwszy raz e, chyba nagrywałem z... E, chyba Maciej, tak, tak, no. Także... Fajnie. Ach, Mogę kolejny odhaczyć na mojej tu liście. Cyk, cyk. Ten... No. Lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią. Ze słynnym Juleszem <głos> nagrano. tak. <głos> Nie hejtował, mnie. po prostu mega pozytywny gość. No. Gość w sensie w facet. do ciebie. E, tak. A chciałem właśnie też powiedzieć, że bardzo miło e, będzie... W sumie tego nie robiłem i to powinno być na początku, ale pamiętajcie, A. że wasze komentarze, wasze lajki, wasze polecania, e, nie wiem, ocenianie na Spotify, pięć gwiazdek w, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko... E, dobremu, żeby najpodcast był w każdym, tak. w każdym domu. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Trzymajcie się, cześć. Hello.